Kolektywny podcast sportowy. Słuchawki, załóż się, to będziecie widzieć. 173 odcinek. odcinek. Daj mi nie te słuchawki. To są one? To są, one. To, to, nie, wygląda, nie, nie. to są podstawki do kawy. Daj mi nie te słuchawki. To są oni. To są oni mamy już... W, w, w, w, włączność już mamy. Włączność. mamy już w, włączność. włączność już mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, 173. Będę troszkę bardziej... Redaktorze Erneście, ja wiem, że ty jesteś bardzo wygodny, o. ale cię źle słychać. I nie masz fotpita, bo ja wiesz co, bo... Po hmm. prostu najgorzej jest z dźwiękowcami. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Oj, i teraz no. jest znakomiciej. Tak no właśnie. Powinno być. No bo Ale z... to nie ma, nie, nie to ma znaczenia. Bo żeś go to sobie to... przechylił, to jest przechylone. Prowadzimy zaprowadzi. taką zasadę, tak? że każdy redaktor, tak jak we wojsku... Tak, dyscyplina. Tak. Nie mm. byłem we wojsku. Ja też nie. No to słuchaj Mi uważnie. Miałem kategorię E. A. A ja miałem kategorię A z odnotacją kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. No tak ja jest może stoić. Znaczy, że każdy redaktor sobie będzie sam przygotowywał narzędzia pracy. Tak jak Nadal uwierzę, że nie byłem w wojsku. Żołnierz pod sobie przygotowuje ten okop. Czy to tam ja jamę, bym się dał trafić której... szybko i poszedł, dostałbym purpurowe serce, czy co tam za to, to dają i poszedł do, dają do domu. Nie u nas purpurowego to, to, to serca. Tak. To postrzeliłbym się w duży palec u nogi, to uniemożliwia żołnierzowi przemieszczanie się. W ogóle chciałem zaintonować 100 lat, powinniśmy zaintonować sobie. 5 lat. 100 lat. lat. Tak, 100 <laughs> lat. No podobno. Albo, bo wiem. jest 173 odcinek. Ten czyli huczny przez... sposób obchodzimy pięciolecie podcastu sportowego, subiektywnego. Herbatę starą kolą. To to nie było w Wykazowaną kolą. Nie było w A ja to niczym. Co niczym za, no bo nic nie chciałeś. Co za huczne obchody. Było w marcu jak najbardziej. Pięć Taki lat późny miał. Puchar Narodów Afryki. to było. Tak. To już przerabialiśmy to kiedyś. Jeżeli kolega nie wierzy, to niech sobie kolega zajrzy w redaktorze kolego na naszą stronę podcastu i sobie przewinie do samego początku i zobaczę, jaka jest data. Samo przewijanie zajmie Skierp, ci pięć lat. <grym <grym <grym> nadal, <grym> o, swoją drogą, to cztery razy, super, cztery razy Puchar Narodów Afryki był w czasie Nasi jakichś słuchacze, podcast. muszę powiedzieć, mnie bardzo rozczulają, bo oni słuchają na przykład tych wszystkich starych, starych odcinków. odcinków. <grym> I na przykład, już nie pamiętam, który jeden z naszych słuchaczy wczoraj napisał, że nie mógł się podnieść tam bodajże po 100. 20 odcinku tam, chyba. Czy, czy A 119, czy Po 117. No, i faktycznie przesłuchałem, i faktycznie też się nie mogłem podnieść. Strasznie smutny odcinek o alkoholizmie, generalnie żeśmy opowiadali. Matko i córka. No, ja to jest Ja miałem nadzieję, że nie mógł się podnieść do śmiechu. Przez nie, nie, nie, właśnie nie. Napisał co prawda jeden słuchacz, że ponieważ słucha w samochodzie podcastu, to regularnie sobie oparskuje szyby, ale jest twardy i jej nie czyści. To podobało to? mi Pięcioletnie oparskanie już to, wiesz. to już coś. No, no tak. się zbierało. To już tak. tak, dobrze. Czyś dobrze. Scenie, to nie dowiedzieli, tak. by było drama. Szyba malowana historią podcastu. Nie drążmy tego, nie kontynuujmy. Mamy no, dużo wydarzeń w 173 W każdym razie odcinek. 173 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy. Rozpoczynamy nową pięciolatkę i będzie dużo zmian. Będzie plan, Zrobimy 318% norm. Plan pięcioletni? Tak, nadchodzą zmiany, drodzy słuchacze. Będziecie płacić za podcasty od dzisiaj. 20 złotych za odcinek. Za pierwsze ja 10 minut ja chyba. No, no, tak. już, nie, pierwsze no. 10 minut będzie gratis. A potem czyli będzie za posił... darmo. Tak. Każdy... A jak o, mnie to przemasuje. Wrzuciłem sobie. Ja nie wrzucił tego. To nie jak... wiem, czy Szciuk. bardziej rozbawiło to mnie, czy słuchaczy. Tam... No ale zmiany będą. Muszą być. Na przykład ja odchodzę z podcastu, bo każali mi, żebym przedbał samo sprzęt. Ja tego, ja tego nie dam radu zrobić. Dobrze, yy, przejdźmy yy, I do, cała, do... cała wiedza pozyskana na meczu na przykład Dom na Ritu. Camp Nou albo na meczach reprezentacji. Już ty nas tutaj nie szantażuj. <głos> <głos> Sam się będziesz prosił. Tyle meczów obejrzałem, upuścić. żeby o nich opowiadać Dobrze. na podcaście i co? I wszystko na nic teraz. Jaki <głos> Bo nie umiesz sobie o no, Kupiłem sobie bilet na mecz, na samolot sobie kupiłem. Na który? Barcelona Deportivo, Barcelona AC Milan, na reprezentację to byłem akredytowany i na Vive z, z Szegedem, Szegedem też, Dobrze, to, od... w ogóle się mówi po polsku, jest Segedyn po prostu się mówi, a nie Szeged, tak, Seged. Od czego zaczynamy? No tak, no, bo nie mówi się j t tylko mówi się Göteborg. Bo <laughs> no. nie Jan tylko Jungberg. A jest, jest gulasz segedyński po polsku? Jest. Hmm. Segedyński. Jak pierogi ruskie. A gulasz to Lowręcić, tak? Tak. <gulia> <gulia> Segedyński. Saged tak. Proszę, Znamy węgierski. A swoją drogą to jeden z najłatwiejszych przeciwników. Wielu Czekałem, ja czekałem, mam, raz, aż błyszniej zacznie mówić. Jak tych miałem tych. lat. Dzisiaj <gulia> cały podcast, który załada na po węgiersku. W związku z tym. No, jest <gulia> kilka pięknych polskich słów wywodzących się z węgierskiego. Na przykład puszka. I na odwrót. <gulia> Też. Puszka to po węgiersku beczka. Nie, puszka to po węgiersku piłkarz. Nie, to puszkarz. Beczkarz. <głosy> <głosy> Czyli ten, co robi beczkę. Tak jest. Samolotem. Bo coś nie tam chyba nie. nie wyszedł rozpoczęcie tego odcinka, coś żeśmy się rozniechali. mikrofon, no, ci mleje, wiesz? Na, na, na ci nie wiesz? No właśnie, nie umie zadbać nie, nie, o sprzęt. To, to, w, bardzo, ten, bardzo, mia, bardzo dynamiczne rozpoczęcie drugiej pięciolatki podcastu. No więc tak, chronologicznie rzecz ujmując, to... to ja proponowałbym, żeby kolega najpierw sobie naprawił ten mikrofon, a jak nie umie, to... No potem używał trudnych słów. Dokładnie. <grym> tak jak chronologicznie... Bo możemy ująć, no, jest, możemy ująć podcast chronologicznie i zacząć od meczu Barcelony z Milanem. Albo tematycznie albo tematycznie i zacząć od, od meczu Barcelony z Wilanem. No nie, no bo co wiem, jak słuchacze prosili. A... Też ja czy nie rozumiem, grać. że redaktowi emerytowi jest niewygodnie rozmawiać o tym meczu, bo pogrzebał Barcelonę przed rewanżem. Powiedział, że kończy się pewna epoka i co teraz będzie. A ja powiedziałem no, wtedy... No nie wiedziałem, że ten mecz został sprzedany. No. no tak, tak, oczywiście. I, i, I trafienie Nianga w słupek też było ustawione, bo... On nie chciał tracić bramkę miał z zbroję ze strachu. Że... Tak jest. <gry> dlatego właśnie Waldes Trze... sparował piłkę na słupek. No właśnie. I dlatego było 4-0 i miało być 4 bramki dla Barcelony, żeby gdyby przypadkiem się coś takiego wydarzyło... Rdez nawet nie opowiadaj takich rzeczy, bo słuchacze przestaną nas słuchać. No co? Milan że mógł jak... zrobić tylko jedną rzecz, żeby udoskonalić swoją taktykę bardziej, czyli wycofać bramkarza. No ale co, Milan, nie wiem czy oglądałeś ten mecz Ale Milan Oglądałem. nie istniał w tym meczu Po prostu nie miał piłki Tak samo jak wiele innych drużyn Kiedyś Real Madrid przyjechał i dostał 5 do 0, Ale w tym meczu nawet no... Milan nie starał się mieć tą piłkę ale śmaczne, nie, nie starał się, bo pressing Barcelony był taki że, że... Zwłaszcza w ostatnich 10 minutach a w ostatnich Kiedy dziesię... Barcelona postawiła sobie autobus Przed swoim polem karnym A na 40 metrze Milan nie potrafił podać piłki celnie Między zawodnikami, którzy byli to... 5 metrów no... To było śmieszne To była ewidentnie drużyna która nie chce wygrać, nie chce strzelić bramki, nie chce wygrać. Dlatego no. trafił Niang w słupek właśnie. Bo tak celował. Z 30 metrów chłop trafia w słupek, bo, bo, bo nie chce strzelić gola. No, znaczy tam tam co się ewidentnie było nie tak... Y więc z jakimś takim psychicznym nastawieniem zawodników Milanu. Generalnie te jakby losy meczu ważyły się do samego końca. tak? Wystarczyło, żeby Milan. Ale tam Zatem się byłoby nic nie ważyło. Milan, ale... ale ile czekaj, Milan strzał poddał w drugiej połowie? Ale Ernest, chodzi o to, że widzisz. No Real też Koli... kiedyś przyjechał do Barcelony, nie oddał ani jednego strzału w światło bramki i przegrał 3-0. Kiedyś przyjechał do Barcelony, przegrał 5-0 z, z trenerem Mourinho na ławce. Po znaczy ja prostu były dwie drużyny. Jedna była tak. klasa, albo dwie lepsza. No. A czy chciałem powiedzieć że Na rzecz tylko, tylko, tylko tak... że tutaj były dwa tygodnie między yy, różnicy, między no dwoma w... skrajnie różnymi meczami. No i dwa tygodnie różnicy czasami przy budowie szczytu formy fizycznej wystarczają, żeby drużyna się fizycznie odbudowała. Barcelona w Mediolanie nie biegała w ogóle. Barcelona, Barcelona zabiegała Milan pressingiem i odbiorem. Sam Busquets miał 13 czystych odbiorów i ani jednej straty. Czyli więcej niż cała drużyna Milanu w środku pola. A odbiory mieli również Mascherano, który grał na wyprzedzenie. Zobacz, że bramki padały po, po wyprzedzeniach. Kiedy Milan chciał wychodzić z kontrą, Barcelona zabierała im piłkę i z ponowienia swojego ataku zdobyła dwa gole. No Ciężko jest ustawić taki strzał, jak strzał Messiego w piątej minucie, gdzie ma siedmiu piłkarzy Milanu obok siebie i jedyne miejsce między nich nogami to takie, że może przejść piłka. I on Tylko, to w to że tych siedmiu trafia. piłkarzy Milanu, stających między, między koło byli, Messiego, byli pół metra żaden tej... nie wykonał ani jednego no ruchu przetra, No nie, było ruchu do piłki, nie było ruchu no, do nie. obrońcy. Oni tak grali. Dwa tygodnie wcześniej biegali i nie pozwolili Messiemu dochodzić do piłki. W tym meczu nie było w ogóle, w ogóle biegania za Messi. nie było znaczy, w ogóle odbierania upiłki. Dlatego, kopiki, dlatego no. gra się między innymi mecz u siebie i na wyjeździe i czasami drużyny u siebie wygrywają. Między innymi dlatego, że mają inną taktykę ja na meczu. Ja w swoich Ja, swoich ja patrząc, patrząc na ten mecz w wykonaniu Milanu, nie widziałem chęci wygrania tego meczu. Borre, bo oni nie musieli tego meczu wygrywać. Oni wystarczyło, żeby ten mecz przegrali 1-0 i mieli awans. Dlatego nie wypuścili żadnego napastnika. Poza tym kontuzjowa mi się Pacini. nie może grać Balotelli, Bojan wszedł yy, za późno. Znaczy problem, polegał na a tym, jest słaby. problem polegał na tym, że w sytuacji, kiedy ten ich plan właśnie na to, że mogą nisko przegrać i wygrać yy, dwumecz, kiedy on spalił na panewce, że tak powiem, to wtedy nagle oni siedli psychicznie, bo dla mnie jakby ewidentnym obrazem tego meczu jest ostatnia sytuacja, yy, kiedy wychodzi yy, do przodu z kontry yy Messi i ma przy sobie chyba trzech obrońców Milanu i nie ma żadnego innego zawodnika Barcelony, i on się zatrzymuje z tą piłką i oni nawet do niego nie podchodzą, pozwalają na to, żeby zawodnicy Barcelony podeszli i tak padła czwarta bramka. No i potem... cofa nogę. I to jest kompletnie absurdalna sytuacja, kiedy stoi trzech obrońców y, y, Milanu, którzy się rozglądają, żaden nawet nie podchodzi do Messiego. I to no, jest... właśnie o tym mówię. Oni przez moment nie mieli ochoty na, na, na, na zremisowanie, na strzelenie bramki, na, na wygranie w tego meczu. W kiedy, sytuacji, no. kiedy wiadomo, że jeżeli by wtedy strzeli, jeżeli Milan by strzelił bramkę, to Barcelona by po prostu wyleciała jak z Procy. Bardzo no strzeliłaby trzy kolejne, bo była tak nastawiona no, tam, na ten i, mecz, że... W 85 czy w 86 no, minucie musiałaby no nie, dwie strzelić no to, i by tego nie zrobiła. No słucham. nie wiem. Nie nie, jestem nie, przekonany. Nie, nie, nie. Ja kiedyś z redaktorem Gawłem oglądałem na, na, na telegazecie mecz Barcelony z IK Sztokholm ja i Solna, czyli ze Sztokholmu no ale... prowadziła 1 do 0 w 90 minucie i wtedy założyłem się o skrzynkę piwa, że Barcelona ten mecz wygra. I Barcelona ten mecz wygrała strzelając dwie bramki w końcówce. W doliczonym czasie. No, po prostu, tak jak powiedziałem, alternatywnie. Kreatywny scenariusz, powiedziałem, że Barcelona była gorsza fizycznie w pierwszym meczu, ewidentnie źle przygotowana, źle ustawiona i wyciągnęli, raz, że wyciągnęli wnioski, dwa, że wyszli dużo lepiej ustawieni fizycznie, a trzy, powiedziałem, przed podcastem. Równie dobrze Barcelona może w, tej, w piątej minucie Messi strzelić bramkę i cały mecz, całe, losy, całe losy rywalizacji się odwrócą. No i Barcelona strzeliła bramkę w piątej minucie, potem dołożyła drugą. Atmosfera na stadionie była taka, że ja, ja bym tam przebiegł i 40 kilometrów w tym meczu, gdybym musiał. 98 tysięcy ludzi... O, nie wyłączyłem telewalu. Brawo! No, 98 tysięcy ludzi gwizdało tak, jak Milan był przy piłce, że zawodnikom Milanu nic innego nie pozostawało, tylko piłkę wykopywać. A że wykopywali ją głównie po autach yy, albo w środek pola, gdzie Barcelona piłkę zbierała. I konstruowała akcję za akcją, równie dobrze do przerwy mogło być po zawodach, po meczu. Jakby Barcelona grała trochę skuteczniej. Przecież były poprzeczki, był słupek. No tak, no ale nie było. I właśnie cały problem polega na tym, że w momencie, kiedy tak naprawdę przy wyniku 3-0 cały czas losy meczu się ważyły, bo wystarczyła jedna bramka Milanu i mimo ale tego... Ale Milan, Milan w tamtym momencie, kiedy losy się ważyły, był przy piłce jakieś 12-15% czasu posiadania piłki. Nie miał szans, żeby cokolwiek zrobić. Ale miał szansę na przykład, grać bardziej agresywnie w obronie w sytuacji przy czwartej bramce tak, tylko, tylko że sam trener ustawił zespół tak że nie wypuścił żadnego napastnika na mecz że i nie, nie pozwolił obrońcom biegać za, za przeciwnikiem no to wiesz co, no to yy, znaczy Messi, Messiemu w ubiegłym roku nie pozwolili, nie pozwolili obronie drużyny przeciwnej biegać, yy, nie biegali za nim tylko 90 parę razy przy golach, które strzelił jakieś kilkadziesiąt przy asystach. Także wiesz, no masz takie pretensje, jak wiesz, do garbatego że marszałekami. Nie, no nie proste. chodzi mi o bieganie że, no, za samym Messi, po prostu. No, a jak grał w tym meczu Villa, jak grał w tym meczu Iniesta, jak grał w tym meczu Mascherano, Busquets. Wszyscy mi... grali najlepiej jak potrafią. Nie na darmo. Ten mecz został uznany przez, przez prasę hiszpańską za jeden z trzech najlepszych meczów Barcelony w historii, w historii drużyny. Takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem, jeżeli drużyna wychodzi jak Walec rozjeżdża drużynę przeciwną. Po prostu. Tak było przy Manicie 5 do 0, tak z Realem tak było przy 6 do 2 yy, na Santiago Bernabeu. Tylko, że tam mieli jeszcze przeciwnika, który chciał strzelać bramki. Dobrze, teraz tak. Yy, to znaczy, ja nie, nie zgodzę się całkowicie tutaj z redaktorem, który mówi o jakimś sprzedawaniu meczów przez Milan. Po prostu... Yy, no bo jak wiadomo, opłaca tak. się sprzedawać mecze, gdzie za samo zwycięstwo to masz mówię. ciężkie pieniądze, a za awans do kolejnej rundy jeszcze cięższe, a za awans do półfinału Ligi Mistrzów już takie, że, że Milan takich pieniędzy w tej chwili nawet w budżecie nie ma. Chciałbym się go zapytać, czy redaktor Śpiąca Król ma jakieś zdanie na temat tego meczu. No, ja próbuję sobie przypomnieć ten mecz, ale to było już tak dawno, że nie, a nie czy potrafię ja, takich sięgów ja pamięci. Ja, ja mam łatwo, bo byłem na trybunach, siedziałem na środku boiska i widziałem, mam, widziałem to dosyć dokładnie, a w Hiszpanii jeszcze jest tak, że jak się wychodzi ze stadionu, to natychmiast można w telewizji ten mecz obejrzeć jeszcze pięć razy, zanim człowiek spalić się położył. po bo... pół godziny. Tak, bo dają skróty, krótsze, dłuższe. <głos> tak. Nie no, zanim, zanim doszedłem do, do hotelu to w restauracji obejrzałem go trzy razy to ja, obejrzałem go trzy razy w restauracji no, tak. byłem cztery dni później no ja go oglądałem z redaktorem Kondraciukiem razem i powiem, że, że dawno nie widziałem po prostu tak żenującego meczu no. I, i tyle to, to, to jest ja jedyna nie miałem rzecz, takiego wrażenia to jest jedyna rzecz, nie, rzecz, jakoś nie miałem wtedy się... takiego wrażenia, że ty miałeś takie wrażenie nie, no, nie, no, to no, się oczywiście, bo tak, tak samo jak, jak opcje, żenujące no. w walkach bokserskich jest to, że jeden zawodnik wychodzi, nokautuje drugiego w trzeciej, czwartej rundzie, wcześniej mając gigantyczną przewagę, nie dając się trafić. Co w tym żenującego? Jedna drużyna jest lepsza i koniec. Jest dokładnie, to samo, jest, jest dokładnie tak samo żenujące, jak druga połowa wykonania polskiej reprezentacji. Czego? To jest po prostu niechęć do gry. Nie, no, Milan w tym meczu ani przez moment tego, nie chciał tego, brać pytanie, Nawet nie próbował. Jeżeli, jeżeli nie. ustawia taką taktykę jak Chelsea... Poprzednim sezonie, to Chelsea przynajmniej biegało i gryzło trawę za każdym razem, chociaż Barcelona I gdyby, była i drużyną i o I gdyby Messi nie z karnego, to, to, to, to i tak Chelsea nic by to nie pomogło. Ja już wszystko kwestia, rozumiem. Jest, tego, kwestia ja już wszystko tego, rozumiem. jest tego, że Milan ani przez moment nie próbował przeszkadzać Barcelonie. Wasz, ani przez moment. Wasza różnica zdań wynika, ile było, il, il, wynika ile z tego, było żółtych że, Milan? Że, że On wie, że Berlusconi wygrał wybory dzięki temu meczowi. Nie, Wasza różnica zdań wynika z, tak powiem, różnicy w percepcji, która wynika z tego, że ty byłeś po prostu za na meczu, po prostu zagryzałeś zęby i ci serce skakało po każdej bramce, a redaktor gaweł tutaj sobie drzemał w ciemności. W znaczy, wiesz? Ja byłem, ja byłem na meczu, na którym było 98 tysięcy ludzi i mało tego, nikt w Barcelonie nie miał żadnych wątpliwości. W sondażach, które były przeprowadzane wśród kibiców 70... Czy redaktor Eberyt ma rację? 70%, nie, 70 ludzi uważało, że, że ten mecz jest absolutnie do wygrania stosunkiem 3-4 do 0 i po prostu trzeba wyjść i to zrobić, bo ta drużyna to potrafi. Szafi powiedział, ta, ta, my już mieliśmy wszystko, wygraliśmy, wygraliśmy wszystko, co możemy wygrać, ale jeszcze nigdy nie wróciliśmy w rywalizacji w Lidze Mistrzów, to pokolenie piłkarzy nie miało jeszcze swojej, swojej remontady. I zrobimy wszystko i nie powiedział, przed po, od razu po meczu w Mediolanie. Wkładam rękę do ognia za to, że przejdziemy Milan. Zrobimy wszystko. Będziemy umierać na boisku. Ale umierać nie musieli. Po prostu są piłkarsko klasę lepsi. No wystarczy popatrzeć, jak gra Milan w tym sezonie jak gra w tym sezonie w Lidze, czy w Lidze Mistrzów Barcelona. Dobrze, pytanie jest następujące. Czy to jest ta remontada, czy to jest jednorazowy wypadek, że się po prostu spieli na ten jeden mecz? To znaczy czy to... znaczy, spieli się ewidentnie na ten to jeden mecz. Ja wiem, mecz. że się spieli, ale czy to będzie miało jakieś przełożenie na, na, na kolejne mecze? No ale na co? To no, coś w Lidze już się nie mają... Do no, liga, ale jest liga, jeszcze, ale jest liga, jeszcze liga. Mistrzów, tak? liga, no a liga, mistrzów no tak, jest taka, no są max, że mają Paris Saint-Germain, tak? Max, ile jest maks do zagrania pięć meczów jeszcze tak Lidze mistrzów, żeby tak. doszli do finału. A wygląda na to, że fizycznie Barcelona wygląda wreszcie tak jak powinna. Więc znaczy mogą jakby żeby, żeby, żeby dojść do finału właśnie jednorazowymi z pięciami, tak, wystarczy się pięć razy jednorazowo zepną. No, tak, naprawdę <coughs> wystarczy <że> się zepną, <coughs> wystarczy, że się zepną tak naprawdę. A ale, nawet nie pięć razy, no trzy razy, z... dwa razy u siebie, dwa razy u siebie i raz w finale. Czyli tak naprawdę trzeba zagrać na, na 150% tak jak zagrali z Milanem w trzech meczach, a Paris Saint-Germain to nie jest drużyna, która no jest. wyjdzie i strzeli, i strzeli bo to, to nie jest drużyna lepsza niż, niż Milan e, w tej chwili Co po, wystarczy obejrzeć jak oni grają w lidze, w lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów to jest inny zespół niż w Lidze, rzeczywiście. W Lidze Paris Saint-Germain to jest banda rozkapryszonych piłkarzy, którzy łażą każdy w swoim kierunku i nie tworzą zespołu. Jest... Zlatan bije na treningach. Zlatan ich bije, no, Beckham się z nich Ale widocznie nie bije ich na treningach przed meczami Ligi Mistrzów. Dlatego tam grają lepiej. No, inna Albo spra ich inna sprawa Inna sprawa, że decyzja uef -y po raz pierwszy od 30 lat, ponad 30 lat, żeby zmniejszyć karę zawodnikowi e, z ilości czerwonych kartek po to, żeby mógł zagrać. Mówię o zlatanie. Który, któremu, któremu zmniejszono karę po to, żeby mógł zagrać z Barceloną. jest co najmniej dziwna, dlatego że kartka była ewidentna, była kartką bezpośrednią. No, ale bezpoś... to z czego wynikać może taka decyzja? A z tego, że była atrakcyjnić y, widow, widowisko, no bo wiadomo, że w, w Paris Saint-Germain za, zamówień na bilety złożono na ten mecz na 45 tysięcy miejsc. jak to miejsc? sugeruje pan, że y, już przed tym meczem dzieją się jakieś konszachty? Nie, no, fi, ja, ja nie, wiadomo, tu nie, nie ma nic do sugerowania. <laughs> nie no, no, no, no, no, ale jak to możliwe? Przecież w no, innych meczach jest to niemożliwe, a w tym meczu jest to nie możliwe. No, w każdym jest możliwe, jeżeli UEFA, jeżeli, UEFA, jeżeli UEFA po to, żeby osłabiony zespół mógł wystąpić w pełnym składzie, nie wiedzieć czemu przysługuje im prawo odwołania do kartki, a Waldesowi, który nie nikogo nie sfaulował na przykład w lidze i odezwał się do sędziego i powiedział do niego, że to jest jakiś kabaret, dostaje cztery mecze kadry i, i zarząd nie umie wyperswadować federacji tego, że należy mu tą karę zmniejszyć, a tutaj za ewidentny, brutalny, faul, wejście łokcie mi wyprostowaną nogą, uderzenie przeciwnika. Zawodnik dostaje dwa mecze kary, po czym jest mu zmniejszona kara do jednego meczu. To pytam się, dlaczego? Dlaczego ja nie takie wiem, rzeczy no. się Ty dzieją? Odpowiedz. No, nie wiem, no Nie wiem. Takie rzeczy się w Lidze Mistrzów do tej pory nie działy. On dzisiaj to jak prezes PiSu no, nic nie wie, tak? No nie, nie wiem, no nie wiem, no nie, nie, jestem w komisji. Ale w jednym meczu można, a w a. drugim meczu już wie, nie. Wiem tyle, że, że Paris Saint-Germain Saint bez Zlatana to jest pół zespołu, co było widać w meczach chociażby z Walencją, w meczu rewanżowym, jak grali bez Zlatana. I Walencja była bardzo blisko przejścia, przejścia Paris Saint-Germain grając bez niego. A Paris Saint-Germain ze Zlatanem to jest drużyna znacznie bardziej niebezpieczna i dużo lepiej sprzedająca się, się w mediach dodatkowo, tak? Więc to, że jest milion zgłoszeń na 45 tysięcy biletów i... Yy... No ale dobrze, no okej, okay, no ale to aż taka tragedia... Znaczy, nie znaczy nie tragedii nie to nie ma, tak, tylko no. ja po prostu nie uznaję tego typu, tego typu decyzji. Będzie tak? ciekawiej. Znaczy na pewno będzie ciekawiej. Ja zde jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby wygrywać z przeciwnikiem w najsilniejszym składzie. Niż, niż wygrywać z przeciwnikiem, który ma trzech czy czterech piłkarzy kontuzjowanych, jeszcze dwóch wyrzuconych z boiska, bo takie zwycięstwo po prostu nijak nie smakuje. Tylko że, tylko, że po co w takim razie pokazywać zawodnikom czerwone kartki w lidze mistrzów? Może od razu zrezygnujmy z tego pomysłu i po prostu niech Zlatan bije wszystkich dookoła i kończy sobie mecze tak, jak mu się podoba. No. No tym bardziej, że historia zna przypadki, kiedy drużyny grały, choć nawet w finale, bez swoich czołowych zawodników. Tak, można i nie było żadnej... Manchester United bez Je Kina i Skolsa, można powiedzieć bez, bez Netbeda. I tak. e, jakby no nie było przeproś wtedy, więc no takie... No Ale... właśnie, to jest trochę taka, taka dziwna decyzja, bo jeżeli robimy to, jeżeli, jeżeli rob, unieważniamy kartki, to unieważniajmy wszystkim zespołom y, czerwone kartki przed półfinałem. To pójdźmy krok dalej. To w takim Na przykład, razie te wszystkie jest, historie, nie, o bo... których się pisało dotyczących kontaktu Kataru i z uef nie pisało się, tylko powiedział to kretyn Mourinho, że Barcelona jest lepiej, lepiej traktowana. Nie mówiłem na... o Barcelonie. Ale nie, że, że ale Katar, Katar i, i ten... Że, że ze względu na w, współpracę z Katarem i, i, i UNICEF-em, Barcelona jest inaczej traktowana przez UEFA. No to widzimy teraz, jak jest inaczej traktowana właśnie. No... Czyli tak. miał trochę racji. No nie miał racji, dlatego że przeciwnik no APS, jest wzmocniany, a nie osłabiany. A PS, że do kogo należy? A, że, że... Przy okazji rozmowy o tym pojawiało się, że w momencie, w którym Katar dostał Mistrzostwo Świata i obiecywał inwestować w europejską piłkę, pierwszym klubem, który został zaraz po tej decyzji był Paris Saint-Germain. Wtedy zapadła decyzja o kupowaniu tego klubu. I teraz znaczy w... wzmacnia się ten klub należący no w... do, do szejków katarskich, nikogo innego. Więc tu akurat wynikałoby z tego, z pańskiej logiki, że właśnie takie konsztyki znaczy... mają miejsce między Katarem a UEFą. No ja nie wiem, no, jakie Boże, mają, no, ale, bo wiem, nie nie co my to próbujemy. Bo, bo nie wiem, czy wiesz, ale Barcelona będzie. Nie, ja się ma... tylko, nie bo wiem, pan czy wiesz, barcel... o... Barcelona na koszulkach ma napisane Qatar Foundation, więc nie wiem, ja się, nie wiem ja się, jaki ja to ma sens osłabianie jednego dopytuję. klubu, a wzmacnianie drugiego. O to przez, to, przez co przez to pan redaktor radaru. ma na myśli. No. Nie, ja, na... ja nic nie mam na myśli, mam to co powiedział redaktor Maciarza Elegancko, że po prostu, jeżeli, jeżeli jest przepis mówiący o tym, że po wyjściu z grupy na Mistrzostwach świata wszystkie kartki są anulowane, to się go trzymajmy. A nie wymyślajmy, że pojedynczym zawodowej. Będziemy zmniejszali kary, mimo tego, że nie ma ku temu żadnego uzasadnienia. Mało tego dzieje się to po fakcie, bo Zlatan już swoją karę za jeden mecz odbył, a powinien, a i, i w trakcie ta, ta decyzja została podjęta już po, po rozegraniu tego jednego meczu. A nie, nie, nie odwołano się od tego zaraz po, po Faulu, tak? Kiedy kiedy powinno to, ten protest powinien być rozpatrzony Przed meczem z Walencją I wtedy byłoby jasne, że Zlatan nie gra, że nie gra w meczu z Walencją Gra w, w następnych spotkaniach Jeżeli Paris Saint-Germain awansuje dalej Tutaj raz, że tryb był dziwny Dwa, że decyzja dziwna a tak jak mówię, jeżeli mamy traktować wszystkich, to anulujmy też kartki wszystkim zawodnikom z pozostałych ośmiu drużyn. I grajmy dalej po prostu proszę, Anuluję jako pierwszy redaktor Kondraciuk. Chciałbym wrócić do pytania rektora Kondraciuka o moje milczenie. Ja czekam aż zaczniemy o sporcie rozmawiać. Wtedy się wyłączy Rozmawialiśmy o meczu, ale mówisz, że go nie pamiętasz. No ale nie do końca rozmawialiśmy. Dobrze, to teraz. Nie, redaktor. nie mówił Tak, ja nie mówię o spiskach. Tak. Losowanie? Losowanie, dalsze par? Tak. No też wszyscy mówią, że jest ustawione, bo przecież nie może być tak, że dwie drużyny z Hiszpanii, nie, nie mówiłem, ale ja, ale ja czytałem w, w prasie i widziałem nawet, a już Turcy to w ogóle są święcie przekonani, że, że Real Madryt to dostali w ogóle dlatego, że musieli trafić najtrudniejszy zespół. Nie panu, ale to wszystko, to wszystko jakby realnie nie ma znaczenia. No bo wiadomo, że są jakieś kontrakty że są, są pieniądze, są politycy, jest są lobbing. właściciele, jest lobbying i to, że to wszystko jest poustawiane gdzieś tam losowania, to jest jedno. No, a drugie to jest to, że na końcu jednak te drużyny grają na boisku i ktoś wygrywa. No i jakby i zazwyczaj wiesz. są to Niemcy, chociaż już nie ostatnio coraz rzadziej, tak chociaż... ale, ale teraz akurat jest tak, że Wracamy. Niemcy no, z Kazachstanem grali, to się nie liczy no tak, ale w, ale w Lidze Mistrzów zobacz Niemcy trafili jedni na Malagę a drudzy na Juventus, także nie wiem, jakie to ustawianie tutaj w meczu, bo Juventus wydaje mi się jedną z najtrudniejszych drużyn do przejścia. Nie no, jakby. jak dla mnie ustawianie to nie jest jakby to nie jest kwestia, yy, wydaje mi się UEFA, jeśli jakikolwiek jest tam jakiś lobbying, to nie jest to lobbying konkretnego klubu czy kogokolwiek, tylko im chodzi o praktycznie widowiska. No, dla nich byłoby źle, gdyby któregoś z klubów Barcelona, Real, Bayern chociażby zabrakło w Ciercinałach. Więc jeśli... Manchesteru zabrakło trafił na, na Real Madrid, Najpopularniejszy klub na świecie. Niby tak, ale... Po skandalicznej decyzji sędziego też. My mówiliśmy już o tym, czy nie mówiliśmy? Nie, chyba nie mówiliśmy. No, nie, no, mówiliśmy. nie mówiliśmy, nie. bo my już tam nie? nagrywaliśmy no nie, mówiliśmy. przed, przed rewanżami. No mówię, to, to decyzja to jest... też była skandaliczna i jakoś nie wpisuje to się jest. w ten obraz. No, tutaj, tutaj kogoś musiało zabraknąć. To, że spotkały się Real Madryt... była rzeczywiście skandaliczna decyzja, to prawda. która? Bo wyrzuceniu na niego z boiska, no. Która zmieniła, moim Zmieniła całkiem rywalizację w dwóch meczu, nie tylko w meczu, w dwóch meczu zmieniła całkiem losy tej, tej, tej tak, rywalizacji. Tak, pierwsze podstawowe było pytanie, czy ktoś z rodziny sędziego obstawił coś w Turcji. <laughs> no, swoją, drogą, swoją drogą to jest też dosyć interesujące, że przyznając mecz do sędziowania Turkowi, na przykład nikt nie wchodzi na jego Facebooka i nie widzi, że sędzia jest fanem Ligi Hiszpańskiej, a w wszystkich meczach, które prowadził przeciwko Anglikom zawsze wyrzucił albo Stevena Gerarda, albo Franka Lamparda z boiska, teraz wyrzucił na niego. Zawsze jakiegoś Anglika wyrzuca i zawsze jest to jakaś dziwna decyzja. Tak ma pan y, sędzia z Turcji. A do tego pan sędzia z Turcji y, y, wy, y, wykasował, co, co, y, co wyłapała prasa w, w Turcji zresztą, wykasował swoje wpisy na Facebooku świadczące o tym, że kibicuje drużyną hiszpańskim. No ba, ba, bardzo, bardzo fajna obsada. Y, y, znaczy że... ja bym nie przesadzał sędzia. Nie, po prostu, po prostu... sędzia, każdy zwykły człowiek ma prawo bycia... kibicować jakimś drużyną. No Ma to, prawo, tak. ale niech może nie dostaje do sędziowania meczu drużyny, który akurat on kibicuje. Tak jak, tak jak Portugalczyk sędziujący sędziu, będący właścicielem lokalu z Murinio. W tej sytuacji i on zostaje mecz do sędziowania, znając się z tamtym no, 8 nie, lat, to ja wolał się skupić, w na, że tak powiem, na analizie samej sytuacji, bez, bez szukania. Znaczy tam nie, ja ja po prostu uważam, że ja mówię tutaj bardziej o rozwiązaniu systemowym. W tej sytuacji do meczu powinien być wyznaczony sędzia, raz najlepszy jaki może być. Dwa. Będący poza wszelkim podejrzeniem, że może coś z tym być nie halo, tak? Czyli sędziego jeżeli sprawdzamy, to nie powinien on prowadzić wspólnego trzeba biznesu. Trzeba tym sędziom bo... głęboko zajrzeć do życiorysu. Tak. Nie, nie trzeba głęboko. Wystarczy wejść na ich konto facebookowe na przykład czasami. Albo na przykład, jakie je głęboko, jeżeli wszyscy znaczy, wiedzą nie, o nie, tym, nie, teoretycznie że... Teoretycznie to nie powinno mieć znaczenia. No, no, dokładnie, właśnie o to, jest, no on to tylko, chodzi. Tylko, że on po, po momencie jak, jak, jak, jak pierwszy raz gwizdże w meczu, no, to powinien zapomnieć o tym, że komukolwiek kibicuje. Tak i, i, i sędziowa. To się nazywa profesjonalizm. Tak, <głos> tak, dokładnie. jeśli tego nie potrafi, to, jest, to, ja powinien, bym bardziej, to powinien, tak. powinien to zrobić raz, a potem już nie powinien zostać wyznaczony ja takich meczów. Tak. I tyle. Ja bym bardziej rozmawiał <głos> o tym, na ile y, sensowna była ta sama decyzja. Nie szukałbym tego, znaczy, sk skąd to się wzięło. bo znaczy, decyzji, się wzięło... decyzja, jak ktoś grał w piłkę, to wie, że była bezsensowna z no. tego powodu, że y, y, y, przy zagraniu tego typu, kluczowe dla przy, przyznania, ja tu jest ewidentna żółta kartka, tak? Za, za brak zachowania ostrożności w grze. Ale niezamierzony, właśnie tym ale polega Ale on cała sprawa. w ogóle nie widział przeciwnika. Tak. Yy, yy, nogę miał owszem wyciągniętą wysoko, ale nie miał wyprostowanej nogi w kolanie. On się interesował tylko piłką, mówiono na nim, i tylko tym, żeby ją przyjąć. A to, że Arbeloa wpadł na jego nogę, no mógł sobie zrobić dużo poważniejszą krzywdę. Tak? Znaczy, to bardziej Arbeloa mógłby jakby... patrzeć, bo mógł Arbeloa. Wracamy do, widzieć, wracamy do robi, dużo no. bardziej ogólnej dyskusji, którą też przerabialiśmy, czyli o dużej, dużej możliwości interpretacji przepisów przez sędziów, gdzie... Mhm jeśli chodzi o rękę w polu karnym, no to w ogóle dzieją się bardzo dziwne rzeczy, bo karne, niedyktowane i dyktowane ostatnio, to, to, to jest w ogóle, no, to nie, nie ma żadnej logiki w tym, tak? tak? Zależy jak sobie sędzia akurat w tym momencie zinterpretuje, czy to jest celowe, niecelowe, czy ułożenie było naturalne, czy nienaturalne, czy zmieniło przebieg gry, czy nie zmieniło. Tak jak w pierwszym tak, tak meczu naprawdę, Barcelony z Milanem. Nikt do, końca, nikt do końca nie wie <laughs> tak naprawdę, która, która wykładnia chyba jest prawidłowa. UEFA też się trochę miota, wysyła jakieś okulniki sędziom, że na to zwracać uwagę, na to nie, zmienia się to co chwilę i no, no, no, no, wychodzą trochę bzdury. No. No I myślę, że tak. to się wpisuje no to bardziej w, w całość tego, a nie, ja bym tam jakiś też znowu spisków nie szukał. Znaczy, tym, bo... no, no, no tak, znaczy sędzia był słaby <coughs> ewidentnie. No sędzia był to po prostu słaby. Sędzia no. był słaby, no ale ale decyzja, ale sędzia nawet, nawet jeżeli jest dobry, znaczy, nawet jeżeli jest słaby, to powinien wiedzieć, że tego typu decyzja w takim momencie zmienia całkiem losy, losy i to nie jest Także no na też nie może być Że, Nani, tak. że Nani jest brutalnie grającym, on przede wszystkim musi widzieć i mieć ochotę zrobić komuś krzywdę. Jeżeli nie ma ochoty wyrządzenia krzywdy jak i nadmiernej ten, brutalności. Tak, na przykład Tak, ta, no, to, ta. to była. Czerwona, czerwona od razu. Od razu wszystko tam, tam, była taka, ale na przykład na mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie, któryś z Holendrów wjechał wyprostowaną nogą w mostek. Van Bommel? Van Bommel? Nie. Albo de Jong. De Jong. De Jong Hiszpanowi wjechał w, w mostek korkami. Dostał żółtą kartkę. Powinien dostać czerwoną, tak? Tu sytuacja jest, sytuacja jest odwrotna, ale takich sytuacji, jak sytuacja z nim na co dzień w meczach ligowych, to my widzimy, w każdym meczu jest taka sytuacja. Nie kończy się czerwoną kartką. Można też założyć, że wiesz, nie wiesz, gdzie sędzia stał, jak to wyglądało z jego No właśnie pozycji. Był, był blisko, nie? Nie wiesz, blisko to blisko, ale musiałbyś zobaczyć, wiesz jak to widać w ale... miejscu gdzie on stoi no to, to są no, no niestety ta... przecież... znów, wracamy, znów wracamy do, ale przecież w sytuacji... do wideo, powtórek tak. i tak dalej no dobrze, cały ale... świat widzi to na 16 powtórkach. ale on nie tak? jest tam sam, od tego zacznijmy zaraz no, jest pięciu sędziów tak, który, To tak, po pierwsze bo... i nawet jeżeli on stoi z jednej strony to w sytuacji kiedy zdaje sobie sprawę jakby z powagi decyzji tak? bo to jest decyzja zmieniająca losy meczu to się przecież skonsultował no, tak, ze swoimi no, ale wiesz, kolegami no, sędzia też nie może myśleć na tej zasadzie że moja decyzja zmieni losy meczu i ten jeśli znaczy, jest... nie, znaczy, musisz, jeżeli to musisz być tego pewien no tak, ale... może się upewnić u nie kolegów. może myśleć na zasadzie, że wiesz, że to jest ćwierćnienie tak, no, Ligi tak. Mistrzów ile jest minut i... do końca, jaki jest nie, no, to minut wiadomo. Tak, tak, tak, tak. Tak, to, to, nie, no, to nie, wiadomo. absolutnie, no, ale musi być pewien że, że to nie jest żółta kartka pod tytułem grałeś za ostro, pokażę po, powiem Ci, to był pierwszy, mhm. drugi, trzeci, czwarty faul, więc ja uznaję, że grasz za ostro, czerwona kartka nie jest kwestią uznaniową musisz być absolutnie pewien, że zawodnik złamał bardzo rażąco przepisy, tak? tutaj takiego, takiego rażącego w mojej opinii yy, nie było Złamania przepisów. Tak, Była to ewidentna żółta kartka. No i dobra, i tyle: no już trudno już, znaczy trudno. Real trafił na Galatasaray, który no, przejdzie niestety, pewnie bez nie, większego jest, problemu. Dopóki te przepisy tak wyglądają i to wszystko jest troszeczkę rozmyte, mam wrażenie, że im dłużej oglądam piłkę, tym bardziej jest to rozmyte, że te przepisy. Tak, 15-20 lat temu nie? były jakieś bardziej, bardziej klarowne. Inna sprawa, że piłka była dużo wolniejsza. Była wolniejsza i oczywiście tych fauli i... było mniej. W ogóle też. Było, Chociaż, ale były przecież... zobacz, było zobacz, mniej, zobacz, bo że wielu nie gwizdało. Zobacz, że Schumacher jak połamał szczękę i też krwone. nie dostał kartki. I przez to Francja nie została być może mistrzem świata. A w 10 latach jak wychodził na sam, na sam? No tak, to był nie było przepisu jeszcze, no. że sam noszam to czerwona. I łapałeś gościa za koszulkę i mogłeś no. go zatrzymać i nie dostawałeś Dostawaj, czerwonej kartki. Dostawałeś żółtą kartkę i tak. Ale, ale to rzeczywiście, to był, to był faul tego typu, bardzo brutalny. Tak, no ja, ja, mnie się wydaje, jak pamiętam początki swojego oglądania piłki, nie będę mówił kiedy to było, żeby młodzi kibice tu nie zemdleli z wrażenia, to po prostu było proste. Ręka w polu karnym to był karny, koniec. Każda ręka, tak. No, i już, no i, i to mu to ale no, tak, zyskujemy pole do interpretacji no. no właśnie, o to chodzi, no i, i tu się robi i robi się bałagan, no no elegancki. albo robi się co, ciekawiej dziwnym, dziwnym trafem przy albo robi się, się pole do czegoś innego to, Nie, no, zobacz, no, większość dyscyplin, w których nie, nie jest tak, że w tenisie dużo mniejsze pieniądze niż w piłce nożnej tak? no i tam co, tam wprowadza się te challenge wprowadza się yy, też yy, możliwość odwołania się sprawdzenia decyzji, działa, działa a masz dwóch zawodników Którzy nie mają ze sobą kontaktu. Do sędziowania jest, banalne. I starych jest sędziów, którzy się gapią w linię tylko tak. i wyłącznie. No, no, jeszcze ale, mają jeszcze, ale, ale, znowu, ale znowu też jest ten słynna historia Dawidienki, no, który wygrywa, wygrywa mecz 2-0, po czym nagle przegrywa go 2-3. No jest, no to, że on tam. No, to, ale, to I już, nagle ale się ale, potem ale, okazuje, że ktoś z rodziny ustawiał u boka, że ten mecz zakończy <śmiech> się wynikiem 2-3. No, tak, no, takich tak, tak, rzeczy już... nie wyeliminujesz. Tak? Jak, to, jak to, sam zawodnik nie chce wygrać, to nigdy do tego nie zmusi. No tak, ale wiesz, ale w dyscyplinie sportu, która jest banalna do sędziowania, w porównaniu z piłką ręczną, hokejem czy piłką nożną, wprowadza się nowości yy, w sędziowaniu. No tak? i w zasadzie tutaj faktycznie też ten argument, żeby na wszystkich poziomach rozgrywkowych to była taka sama gra, też nie działa, no, bo ta, ta. tak samo w tenisie bo nie, jest. nie jest. No, no tak, nie jest. Sprawa, to jest też nieprawda, bo tenis to jest jednak sport elitarny. Tak? A FIFA i UEFA cały czas ględzą oczywiście głupoty, bo to no, ale już jak od, dawna, od dawna nieprawda. Że piłka nożna to jest sport ludu, tak? Sport. w tenisa też mm -hmm. można w każdym podwórku grać, nie ma tutaj... No, no jest, tak. jest trochę trudniej, no bo no trzeba czemu? mieć rakietę, ale, ale jeden przeciwnik ci tego wysłał Paletkę, czasami nawet <laughs> no. stawiasz ścianę. No. Tak, tak. No wiesz. No, My nasz, żeśmy a... grali i zamiast siatki, pamiętam, były, były ławki po prostu ustawione i się wszędzie grało. Co, My tak? nawet z ustawialiśmy siatkę. Trzepaczkę. Słucham? Trzepaczką czepaczkę. Nie, Trzepacz. nie Trzepacz. były siatki był dywan. Pamiętacie, były takie, takie, były takie rakiety polskie produkowane, takie były metalowe. Polonez. To drgania było słuchnie. Tak, tak drgania drgania to był się Do pięty przy... Łokieć tenisisty po pół roku. <głos> tak, tak. tak, tak. A poloneza miałem, to była rakieta. jak ja się cieszyłem, jak dostałem poloneza? No ja też, to był, to był szpan. No. <głos> Bo były jeszcze takie drewniane wcześniej. No Wcześniej jeszcze, grałem tak. drewnianą, to oczywiście. Się, jak długo damy radę nagrywać ten podcast bez mówienia o meczu reprezentacji w No dobrze, to, a od którego zaczynamy? Chronologicznie, znaczy no, mówmy się, że mecz San Marino to nie był mecz. No to, znaczy, ale to, my mamy kilka ciekawy, nie, nie ale, to, ale, ale, powiem Ci, że no, jak, ja, jak ja zobaczyłem, że wychodzimy dwoma defensywnymi pomocnikami na ale San Marino... Ale zacznijmy chronologicznie, bo to dobrze, tak. bo to... To, też, to też, też kilka zaskoczeń, jak już zobaczyłem oczy. skład na mecz z Ukrainą, to od razu miałem kilka zaskoczeń. Przede wszystkim od pół roku wiadomo, że Wasilewski nie nadaje się do gry w piłkę i to wiedzą wszyscy, łącznie z samym Wasilewskim. Nie wie tylko chyba tego Fornalik. Nie wiem dlaczego. Nie, nie wie jeszcze, taka propozycja, bo <słasCre elders> <słas cade fishing> <słasenżyć> pewnie nie unikniemy znów mówienia o dziennikarzach przy okazji, mhm. przy okazji tego meczu, to eh, ja sobie o, obejrzałem powtórkę studia w y, jednej z telewizji i dziennikarze przed meczem Między innymi rozmowa była o składzie, po tym jak był znany już. I wszyscy, jak jeden mąż mówi że no Waślewski Glik, no tak, no tak grali. Środkowo chyba się nie zmienia. To, mhm. to, to oni też by nie zmienili. Mhm. Dwie godziny później Fornalik był największym głupkiem już, że wystawił Waślewskiego. No, ale nie wiem, czy ci dziennikarze nie widzieli meczu z znaczy, ukrainą ja, ja wszystko rozumiem, i... można, bo wiesz, bo mnie chodzi o, o to, że no wiadomo, mecz z Ukrainą no, dobrego się siebie nie da powiedzieć o tym meczu. Ale jak się krytykuje, to trzeba to robić z głową. No tak, a nie zmienia... A, a strzelanie znaczy... ślepakami, no, to, to, to jest bez sensu. My no. jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo ja na przykład <coughs> będąc na meczu z Urugwajem, stojąc za naszą bramką, patrzyłem sobie... Z Urugwajem czy z Ukrainą? Z Urugwajem. Znaczy no, byłem na obu, tak? Mhm. I nie widziałem żadnej różnicy w postawie Wasilewskiego. Nadal biega za wolno, nadal wybija piłki przez środek po ziemi jest w ogóle dwa klasie za to yy, się schodzi z boiska. I nie się powiem dostaju... jak krzyczał powiem znany trener Polonii Białogon. Nie no nie można. Taki, że, znaczy ilość błędów takich kardynalnych. Poza tym, poza tym y, jeżeli coś można było powiedzieć po próbach grania Glikiem i Wasilewskim razem, y, to tylko to, że ci zawodnicy nie powinni grać razem na boisku. Z jednego prostego względu. Mają taką samą charakterystykę. Idą na raz obaj nie ma tak, że jeden stoper wychodzi, drugi asekuruje obaj są wolni, obaj grają tak samo obaj grają źle i obaj grają tak samo źle i jeszcze są w tym wszystkim do siebie podobni. Ża żaden drugiego nie za za zasekuruje, bo nie ma jak Nie, tak? bo nie ma jak, bo oby, obydwa idą i po... żaden z nich nie trzyma linii, co pokazał fakt, że przeciwko słabemu <laughs> przeciwnikowi ale Bartek Salamon na przykład, że jeżeli się ma dwóch różnych obrońców to ci dwaj różni obrońcy powodują, że jeden potrafi wyjść, rozegrać piłkę długim podaniem ani Glik, ani Wasilewski nie umie piłki na 15 metrów podać. A co tu czterdzieści? 100 metrowego krosu, który umie zrobić Bartek Salamon, który potrafi przyjąć piłkę podeszwą wewnętrzną, zewnętrzną częścią stopy, który potrafi wziąć przeciwnika, fakt, że słabego, bo inna, ale jakby no, innego, no, innego nie, miał nie miał szans, tak, bo, bo, bo nie zobaczyliśmy go w meczu z Ukrainą. Ja tego nie chciałbym za bardzo o meczu z San Marino rozmawiać, no bo to, to wiesz, no, to, znaczy, to jest czy... reprezentacja Sadyby, jak ktoś dobrze powiedział, no bo <laughs> tyle mniej więcej mieszkańców liczy, liczy San Marino, no. no, no i ta, tacy tak, są tak, zawodnicy, no, natomiast, no, natomiast, no, właśnie, to zawodnicy, To co można powiedzieć o, jakby naszych zawodnikach w meczu San Marino, to niepojęte jest dla mnie to, że jeżeli Wojtek Kowalczyk zapowiadając mecz, patrzy na San Marino i mówi my w tym meczu będziemy mieli około 20 rzutów rożnych. Ile mamy? Równo 20. Czyli Wojtek Kowalczyk patrząc na, przed meczem na San Marino on wie, że mamy 20 rzutów rożnych. I to będziemy nie mieć. jest jakaś wiedza z nie kosmosu, to, bo jest, to bardzo łatwo nie jest to Jest, nie jest prze, to, nie, jest to nie, do, nie do przewidzenia, że tych rzutów rożnych tak. będzie 20. Rzuty rożne na treningach reprezentacji Polski wykonuje dwóch piłkarzy. Czasami trzech. Jest to Obraniak, jest to Błaszczykowski i y, jest to Majewski. Którego z nich zobaczyliśmy w meczu, w którym będziemy mieli 20 rzutów różnych. Błaszczykowski się urwał, tamtych dwóch nie wystawił, więc rzuty rożne zaczął bić Mierzejewski, który w reprezentacji Polski wcześniej żadnego rzutu rożnego nie wykonał. Więc jak on ma rozegrać jakikolwiek wariant y, z rzutu rożnego? Jeżeli nie ma żadnego wariantu. Jeżeli on nie ma On po prostu kopie piłkę na piąty metr i się modli, żeby Glik wyskoczył wyżej niż, y, niż ten y, z piątką, z moką no, pracownik, <śmiech> pracownik poczty. <śmiech> tak? I, I powinien to zrobić Glik, no? <śmiech> no nie, no ale y, reprezentacja nie. kraju, który, który nawet chce reprezentacja się Sadyby nie, nie, potrafi nie, obronić bramkę nie, nie. przed <śmiech> zespołem. Ja, ja w ogóle nie rozpatrywałbym tego meczu w tych kategoriach, których no próbuje rozpatrywać tam, redaktor Zawada. Nie, Ten reprezentacja mecz rozpatrywałby... musi mieć jeden schemat, przynajmniej jeden schemat. U smudy schematów rozegrania rzutów różnych. ja naliczyłem osiem oglądając treningi. Tu ja nie widzę... I mało tego, Piechniczek zrobił z tego zarzut, że mieliśmy osiem rzutów różnych <śmiech> i każdy <śmiech> był rozegrany inaczej. inaczej. E, tutaj... Nie ma, nie ma nic prostszego niż wziąć piłkę i wytrenować na, na treningu, my dalibyśmy radę. Jeden z nas dokopie do piątego metra w polu karnym, ja, ja jeszcze daję radę jeden da radę wygrać głowę na pierwszym, na pierwszym no nie, słupku i ja, ja przedłużyć nie, piłkę na dwóch. Ja z tym wielkim bym nie wygrał. <śmiech> <Z> <śmiech> no <strategiciem> ale <śmiech> Ernest by wygrał, świetnie skacze do bani. Słuchajcie, I nie, myślę, że dalibyśmy radę oddać strzał po rzucie rożnym. Mecz, mecz San Marino to w ogóle nie jest ta kwestia. Pierwszą podstawową kwestią to jest tak, że wychodzi, wychodzi reprezentacja Polski, reprezentacja zawodników, którzy zawodowo od całe życie swoje tak naprawdę, odkąd mogą, kopią piłkę. I wychodzą naprzeciwko amatorów. Czyli takich zawodników, jak grają chłopcy z Polonii Białogon. I to nie jest kwestia ustawienia taktycznego. To nie jest kwestia. Ale po co sobie Po co, sobie skończyć, po co, co sobie jako trener odbierasz możliwość rozegrania piłki? Po co, po co, po co myśleć o schematach? Takie drużyny, ta reprezentacja polskich chcą być. Jeżeli to są poważni piłkarze, jeżeli grają z amatorami, tak czy inaczej, bez trenera na ławce powinny wygrywać i to swobodnie Ernest. 7, 8, 0. No dobrze, dobrze to jest Ernest, ale ile jednostek treningowych to jest, to jest po prostu, tak. No to... A jeżeli, ile... ja patrzę, jeżeli ja patrzę, na, na, na naszego najlepszego strzelca. Yy... Ale jakie są składowe, które powodują, że taka drużyna wygrywa? Stałe fragmenty gry, tak. bliskość gry formacji, tak. to, że masz jednego rozgrywającego, a my gramy z dwoma defensywnymi każdy z na tych zawodników, Polską. Każdy z polskich zawodników jest. Zdecydowanie lepszy ale pod co z względem tego, dynamicznym. Jest, jest zdecydowanie lepszy Ernek, pod względem to, technicznym. to mają nie trenować. Mają zdecydowanie ogrom... Nie, nie powiem, żeby nie trenować. Wiesz, ale be, mają lepszą, lepszą możliwość rozegrania treningu z sparring partnerem o punkty treningu, jednostki treningowej, niż sparring z San Marino przy pełnym prawie stadionie? Nie, po, nigdy nie będzie. A, ja, a poza tym, dlaczego nie wykorzystuję A poza tym, kiedy im będą tak. mieli 20 rzutów rożnych? Jeżeli, jeżeli nie ma, dasz nie mi skończyć mają... swoją Poczee. wypowiedź, to wtedy będziesz wiedział, o co mi chodzi, bo mnie zupełnie nie o to chodzi, o czym, do czego o czym próbujesz mówię? się od... Tak, do czego próbujesz się odnosić. No dobrze, no bo Mnie chodzi o to, że w tym meczu po prostu zobaczyłem kompletny brak zainteresowania, zainteresowania tak naprawdę grą. To jest kpina z polskich kibiców. Po prostu po tym, co się stało w meczu z Ukrainą, no, według mnie ci polska reprezentacja powinna wyjść i pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać 14-0. Ale jak ma się pokazać, jak trener nie wypuścił zawodnika od stałych fragmentów gry? Ale mi się nawet nie chciało biegać. No ale samy... Jeżeli nasz najlepszy ale... snajper ale... Lewandowski w, 85... w 80 minucie tak jakby... dostaje Bo... piłkę i ma jednego zawod... ale... zawodnika amatora przed sobą tak. i on się zastanawia, co ma z tą piłką zrobić. Znaczy RLs... Aż dobiega do niego RLs... księgowy i mu ją zabiera, gdyby miał, gdyby, gdyby miał ograny jeden schemat rozegrania na obiegnięcie albo gry, gry crossa crossowego podania między dwóch zawodników, Zmieniających skrzydło, to by się nie musiał zastanawiać. Efekt jest taki. Czy grając że z nami on... by się, żeby się zastanawiał? Myślę, że... Nie, myślę, żeby pobieg minął no na czy... swój ja myślę, że Wy obaj macie rację. To znaczy, z jednej strony jest tak. Że w tym meczu widać było absolutny brak zaangażowania piłkarzy, bo ja nie zapomnę dla mnie takim, taką sytuacją, bo, bo staliśmy naprawdę blisko. Ja miałem tego. No bo ci słuchaj, gdyby nie Karny Lewandowski, ale, nie czuliby żadnej bramki w tym meczu. To jest ale, żenujące. Ale problemem nie. Lewandowskiego nie. jest to, że gra za daleko od pomocników. Co robi genialny trener Fornalik? Odsuwa mu ofensywnego pomocnika za jego pleców, odsuwa dwóch defensywnych i nie daje mu nikogo Dobrze. z kim mógłby pograć blisko na klepę Przez polemka. Czy, czy mogę czy mu drugiego napastnika? San Marino, rozmawiam o nie San Marino. Ważne, nie Najgorszej ważne. drużynie nie. według rankingu FIFA. San Rozmawiamy Marino. o amatora. Z każdym trzeba umieć wygrać. I z każdym trzeba trenować nowe warianty, bo wariant gry z wysoko ustawionym rozgrywającym i z człowiekiem... Ale ja który nie umiesz... mówię, że nie trzeba trenować. Ja nie mówię tego, For że nie trzeba tego robić. ma zero jaj i zero charyzmy i, tak i, tak i, skład zero jaj i zero charyzmy mają polscy piłkarze. Dokładnie to samo. Czy mogę? Zobacz, tak, już, czy ja mogę skończyć swoją myśl? Chciałem powiedzieć, że obaj macie rację, bo dla mnie taką symptomatyczną sytuacją była sytuacja w polu karnym drużyny, gdzie to ci zawodnicy, czyli Lewandowski i ten kapitan San Marino z tą mokrą tak, z mokrą Włoszką na głowie stali od nas w odległości trzech metrów, czterech. I obserwowaliśmy tutaj z obecnym redaktorem, w jaki sposób odbywa się walka, opozycję przed wykonaniem rzutu, rzutu rożnego w polu karnym. Jednego podobno z najlepszych napastników w, w Europie i obrońcy, który jest. Poczty. Ale jest kapitanem drużyny, tak. I on widać nie ma umiejętności. Ten, ten, ten obrońca stał jakieś dwa metry od Lewandowskiego, i tak najpierw ustawił się za Lewandowskim. I tak stał, stał, stał i mówi, hm, chyba źle robię, chyba powinienem nie stać za nim, więc stanął obok niego. I tak mówi: chyba jednak powinienem stać przed nim między nim a piłką. Stanął przed nim między nim a piłką, ale stał od niego jakieś półtora albo dwa metry. Także Lewandowski mógł zrobić wszystko stam, ale Lewandowski sobie stał. Nie ale wykonując... piłki i tak nie dostał, bo nie miał mu je, kto podać. No dobrze, ale jak mu... dobrze, ale widzisz, normalnie Mamy, stały, normalnie, mamy stały fragment... to jak ja widzę, jak ja widzę stały fragment gry tego typu, to, to ci zawodniczą. W zawodnicem się, tak. się odbywa MMA w tym polu karnym. Po no, prostu się przepychają, ale... walczą. Obrońcy, obrońca ma kontakt z napastnikiem. Napastnik próbuje się temu obrońcy wyrwać, żeby wyjść na pozycję. A to teraz tutaj... powiem, jak wygląda odprawę. Ale poczekaj rafonelika. zaraz, bo jeszcze nie skończyłem. Ale jeszcze, nie, skoń, ale Skąd ta walka ale jeszcze nie skończyłem. Więc to jest jedna strona, czyli to było dla mnie, i faktycznie jest tak, że było widać kompletny brak zaangażowania zawodników, i tu ja masz rację. Ale mimo wszystko, w sytuacji, kiedy grają właśnie zawodowcy. Z, z drużyną tak naprawdę nikogo nie obrażając, kelnerów, czyli ludzi, którzy nawet jak to widać było w polu karnym, obrońca nie wie w jaki sposób ma przykryć napastnika, który jest dobrym napastnikiem i gdyby mu się chciało to by go wkręcił jakby chciał, to w takiej sytuacji jest coś takiego właśnie jak stałe elementy gry i jak schematy, to znaczy, że nastojąco, wiedząc w jaki sposób rozgrywamy piłkę i mając 6-8 schematów, powinni im wkopać 14 do zera. A to wyglądało dokładnie tak, jak mówi redaktor Zawada, że oni grali na aferę z kelnerami, gdzie mieli po, prostu nie, się... po półtora no, metra do tak. zawodnika. Ale mieli im się tyle tyle nawet nie chciało grać. No, ale, no, ale, ale Ernest, się nie chciało Ernest, zorganizować ale jaki, tej ale gry. Ernest, ale, jaki masz... ale tu nie musisz się chcieć. Na stojące możesz wygrać. Możesz grać na stojące. Po prostu robisz to Nie musisz na dupie ślizgiem grać z San Marino. Dokładnie, Dokładnie. tak się nie fauluje. Jaki się... Masz... No akurat San Marino faulowało i kopało jaki, tak, jak <laughs> jaki masz, jak, Jaką masz pewność, że oni będą w stanie wykonać jakikolwiek element gry z zawodnikami, którzy będą grali wobec nich w obronie agresywnej? No to widziałeś, jeżeli, jeżeli nie potrafią tego zrobić z zawodnikami, którzy zostawiają ja się po z... dwa metry przestrzeń. Ale ja, ja się z Wami skazam w tej kwestii. Drużyna... Nie najbardziej bolało nie jednak brak schematu, ja, tylko kompletny nie wiem, tylko brak dlaczego zaangażowania. Dlaczego? San Marino, który nie, bo jest... 5 e? i on tak naprawdę jest kompletnie nieważny. Nie, on jest ważny, nie, bo on pokazuje po prostu jest, jest... Ja dla mnie, tego na przykład, Dla mnie jest ważny, dla mnie jest ważny bo jeżeli ja oglądam reprezentację, to wymagam minimum zaangażowania. Jeżeli zawodnik wychodzi na mecz i nie chce mu się grać, to znaczy, że on kpi sobie ze mnie. Jeżeli on sobie kpi ze mnie, to ja w takim no. razie rezygnuję z oglądania jego i zajmowania końca, się nim. Nie do końca, bo w meczu z San Marino trzeba zdobyć trzy punkty i strzelić parę goli. No i strzelili pięć. Jakby nikt by o tym meczu w ogóle nie mówił, gdyby nie mecz z Ukrainą cztery dni wcześniej. No, szczególnie, jem, że, że tematem, nie tak. Nie meczu, mecz z San Marino jest tematem zastępczym, bo ten mecz można wygrać na stojąco, na leżąco. Tak. Mecz, mecz jest tematem nie, w nie jest tematem. Tak. Tak. Chodzi o zaangażowanie. Chodzi o zaangażowanie zawodników w grę. Chodzi o to, jak zawodnicy chcą ch ch ch ch ch ch ch wygrywać mecze. I to ma na na to, bo ja to samo tak naprawdę widziałem w meczu z Ukrainą. No więc właśnie, rozumiem, no, właśnie ale o w meczu z Ukrainą. dla no, mi, o mnie o zaangażowanie, zaangażowania mogłoby tutaj nie być. Nie Dokładnie, było go, to prawda. Nie Dokładnie. Trzeba nie prawy. trzeba tak. Nie, zaraz. To Natomiast... przecież redaktor Zawada zawsze mówił, że wychodzi bez względu na to, jaki no wychodzi na mecz, tak, masz być tak, zaangażowany okay, i grać tak, do końca, tak i grać jest, najlepiej, dobrze, jak potrafisz. Ale wiesz, że w rzeczywistości bywa czasami tak, że przy grze z kelnerami zaangażowanie bywa mniejsze. Problem polega na tym, że prócz tego braku zaangażowania i to jest właśnie przerażające w tym meczu, który był meczem tak naprawdę o nic, bo był do wygrania zawsze i wszędzie, wiadomo. Problemem jest to, że tam nie tylko nie było zaangażowania, ale nie by, był chaos na boisko, boisko brak jakichkolwiek schematów umiejętności gry i debilne, po prostu debilne decyzje trenera. Ale to nawet nawet wasz ulubiony prezes powiedział, że zmiana trenera tutaj nic nie pomoże, bo tu Mourinho nie pomoże, bo nie głównym problemem nie no, jest ja ja, trener, to, to, to, to są to, ja, to To, ja, to co, powiedział prezes. Bo co z to jest w no, no, tej chwili Kala, Oczywiście. Wiadomo, że to jest jego ostatni Asy... argument, bo Oczywiście. nadal ma trenera nie swojego, tak? nie tak. Tego, I wie o tym i nie ukrywa tego. No, ale a, teraz ja łatwiej powiem, go a teraz ja wam powiem, jak wyglądała odprawa przed meczem. Przed... Przed... Przed... Ja byłem na konferencji Trudno prasowej przed meczem... przed meczem z Ukrainą. I trener i trener Fomienko mówi, to jest mecz o życie. To jest mecz o sześć punktów. To jest mecz dla nas o być albo nie być. To jest mecz o wszystko. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Co mówi trener Fornalik? Trener Fornalik mówi, trzy punkty z San Marino, są takie samymi trzema punktami, jak trzy punkty z Ukrainą. Nic się nie stanie, jak tego meczu nie wygramy. To jest mecz jak każdy inny, po prostu musimy wyjść i pokazać, że gramy w piłkę. Świat się nie skończy. Uwaga jest odprawa przed meczem z Ukrainą. Trener Fornalik pije kawę na odprawie, zawodnicy siedzą, on siedzi i on do nich mówi tak jak mówi do, na konferencji prasowej. Dokładnie to samo im sprzedając. Panowie, nic się nie stanie. Wyjdźmy i zagrajmy sobie w piłkę. Tak wyglądała odprawa przed meczem z Ukrainą. Wiem, bo był tam człowiek, z którym rozmawiałem. Z, nie mogę powiedzieć kto, ale był. I nie, nie był to żaden z piłkarzy. I tak wyglądała odprawa przed meczem. Czyli jako, trener... jako, że był jedyny, to właśnie możesz powiedzieć jego nazwisko. No nie, bo to... nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. I, trener Formality. I, powie... I powiem, wam, Sprzedam... powiem wam, jak wygląda szatnia w tej chwili u trenera Formality. Dostał serum prawie tak, wszystko. Obcokrajowcy tak. chodzą osobno, legioniści chodzą osobno, reszta ligowców naszych chodzi osobno, Błaszczykowski płaszczyk, z piszkiem osobno. Lewandowski osobno, całkiem sam. Jest pięć do sześciu różnych grup, które ze sobą nie rozmawiają, nie spędzają razem wolnego czasu w żaden sposób. Co zrobiła reprezentacja San Marino po meczu z Polską? Poszli na wódkę do mety i na tańce do, do tego zdjęcia w życie. Ja się Facebooka. nie dziwię, no. Bo oni się ze sobą dobrze czują, się ze sobą dobrze bawią. Nasi piłkarze razem nie robią niczego, łącznie z grą na boisku. Nie ma żadnej ja, tak chemii, ja bym Przede wszystkim <śmiech> nie, ma, nie ma żadnej chemii, żadnej atmosfery. Nie Mało interesuje tego. mnie ich chemia poza boiskiem. Nie interesuje mnie ich chemia na boisku. <śmiech> jak, nie ma, jak nie ma w grupie... W, Polski, jak... w, Polski, w polskich drużynach jedyne, co powodowało sukcesy w historii, to było to właśnie, <śmiech> że była chemia się poza boiska. Boiska. No taka prawda, niestety. No. To co Boniek powiedział. Trener Piechniczek miał dla nas 6 miesięcy czasu. Nie możemy porównywać tego do tego, jaką mamy kadrę w tej chwili teraz albo masz czas na zbudowanie kilku nie mówię kilkunastu, kilku schematów na meczach towarzyskich, a co zrobił w meczu z Irlandią y, trener Fornali wystawił Benisza na prawej po czym go zdjął i wypuścił Wasilewskiego na, na drugiej stronie obrony. Kiedy Benisz zagra kolejne 45 minut w reprezentacji Polski na prawej stronie obrony? Nie wypróbował Komorowskiego, nikt nie wie jak wyglądał. Nie sprawdził wcześniej Salomona, nikt nie wie jak on wygląda. musimy oglądać w meczu o punkty. Nie zagrał ani razu jednym ofensywnym rozgrywającym. Zmienia ustawienia, nie wiemy czy gramy 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, nikt nie, nikt nie wie. A do tego nie panuje kompletnie nad Szatnią. I teraz jest ok, bo nagle, jeżeli wygramy z Mołdawią, co przy takiej grze jest prawie niemożliwe. Będziemy mieli punkt straty przed jesienią do Czarnogóry i tam trzy do Czarnogóry znaczy nie, no i jeden no, do Andrzej. Te, te eliminacje, wbrew temu, co się mówi, jeszcze nie są przegrane. Nie tak, są, nie, że są. Nie, nie ma szans w ogóle. No to tutaj zależymy od jed siebie. Jeden przegrany mecz jeszcze niczego nie zmienia i to nie, nie jest problem w tym, Tylko że, że... bardziej styl tak, no, poraża. Tak, no Chodzi o to, że w tabeli jest tak, że się nie da, bo, bo ta, no, tabela wygląda tak, że niektórzy grali San Marino, inni nie grali. E, jedni mają mniej meczów, inni więcej, więc to też... Mówienie, że po tym meczu, że tam Czarnogóra ma 13 punktów, a my tylko 5, to też jest trochę bzdura. Mhm. Natomiast no, większy problem jest taki, że rzeczywiście po tych dwóch meczach trudno wierzyć w to, że my zlejemy Mołdawię nagle, bo, bo, bo nie ma przesłany. A wystarczy popatrzeć... Tym bardziej po meczu Mołdawia-Ukraina, gdzie, gdzie Ukraina się z Mołdawią męczyła dużo bardziej niż z nami. No. Eee, i, i... Poza tym no. dla mnie symptomatyczne jest to, że trener przejął kadrę. Jaki był najlepszy mecz tej reprezentacji? Pierwszy. Najlepszym meczem reprezentacji był mecz z Czarnogórą w Podgolicy. Czyli można powiedzieć, że trenerze Franciszku wracaj. Znaczy u trenera Franciszka przynajmniej było tak, że oni rzeczywiście walczyli. Może byli, może byli źle ustawieni. Oczywiście znaczy, ja też bym... No też ja nie też, przesadzajmy też właśnie nie, z tą walką. Ja właśnie chodzi mi o to, że ja widzę dokładnie te same schematy, które się, się pojawiają znaczy, tak ja naprawdę. By... Jeżeli chodzi o polską piłkę, to ja widzę jeden podstawowy problem. Znaczy każdy trener, to jest tak, że, że w którym w momencie zaczyna się robić coś takiego, że wychodzą zawodnicy i przestają w ogóle walczyć, jeżeli chodzi o piłkę. Znaczy, nagle, nagle po prostu pojawia się chaos, nagle ci zawodnicy biegają dwa razy wolniej, niż jeszcze niedawno biegali. Ale Ja byłem na stadionie. Wiesz, jak reaguje trener Fornali w czasie meczu, w którym nie ma walki? Siedzi. On po prostu siedzi. I on katecheta na niego. No jest dokładnie taki sam, jak on piłkarze. Jest no. Nie, to, przepraszam cię, Jurgen Klopp w czasie meczu Borussii, jak mu Lewandowski zaczyna spacerować, to wstaje go pieprza od góry do dołu. Krzyczy do niego, różdupę. dupę. Do, do Błaszczykowskiego to samo. Zawodnik, jak mu zaczyna chodzić, smuda rzucał w niego bidonami. Trener Fornalik właśnie idzie się modlić w tym momencie. Nie, nie ma trenera, nie ma reakcji. To, to, to, o co miałem pretensje do trenera Rory, który nie, jest, który nie jest trenerem de facto w meczu z Milanem. Reakcja ławki. Każda zmiana jest osłabieniem zespołu. Nawet w meczu z San Marino każda zmiana... To jakiego grzyba wystawiamy Wasileskiego na ostatnie 5 minut? No, żeby wszedł do klubu wybitnego reprezentanta. W jakim no, stylu? Jak, jak, w jakim st jak zostanie zapamiętany Wasilewski no, jako wybitny reprezentant dzięki genialnej nie, decyzji Fornalika? Nie chodzi no, o to, ale ważne człowiek, w klubie. Jako człowiek, który się przeczołgał na kolanach lat, w meczu z no prawie nam gola strzeli, bo nie dogonił a, tego, no, tego, ale, ale za 10 czy 15 lat nikt tym nie będzie pamiętał. No ja będę. No ty będziesz Byłem pamiętał, meczu, ale większość i, nie. I, I mówię, pukałem się w czoło, mówię, co ale to jest, jest za zmiana? nie będzie poza tym Nie, wszyscy będą pamiętali, bo Bogu to wy... nagraliśmy. <śmiech> poza tym, poza <śmiech> tym, zosta poza tym został wygwizdany się. przez 43 tysiące ludzi. Oczywiście, Mamy to na tak. żywo. I bardzo słusznie. Oczywiście, bo decyzja była kretyńska. Jak można opowiadać, że zawodnik, który trenuje na co dzień w Milanello, który w reprezentacji Polski zagrał 87 minut, czyli Bartosz Salamon ma 22 lata. Najlepszą wydolność w drużynie. Że I on później na konferencji mówi, zdjąłem Salamona bo nie miał już siły. Takie pierdoły opowiada. Salamon, Salamon głównie stał w tym meczu. No. Salamon to stał no, i podawał głowie piłki. Salamon miał miał tyle body, gry, co, co Borus. Co, co Salamon nic, napastnicy. Wasilewski, no. Borus ma więcej pracy niż Salamon, który akurat zagrał bardzo przyzwoicie, no ale ciężko go oceniać w ogóle, bo no, ciężko... I, I wiesz, i on takie pierdoły opowiada na konferencji prasowej po meczu, że on zmienia Salamona. Przecież wszyscy wiedzą, po co, Salamona, po co wchodzi Wasyl. Wasyl wchodzi po to, żeby dostać oklaski, a co dostaje? Dostaje gwizdy, dlatego że kibice chcą szóstej, siódmej bramki, a nie chcą oglądać Wasyla, który się potykał w własnych sznoruchach. Nie ruch. słusznie chcą. No. Po prostu trener Fornalik nie podjął w czasie tych dwóch spotkań ani jednej rozsądnej decyzji. Oczy, okazuje się niestety po tych wszystkich meczach, mówiąc bardzo skrótowo, że trener Fornalik nie ma jaj. I nie może być trenerem. No. Ja, uważam, niestety, znaczy, ja uważam do tego, że niestety zdecydowana większość polskich piłkarzy też ich nie ma. Że to znaczy nie, nie jest ja tylko i wyłącznie ja wina ja trenera. Ja, ja nie bo, będę. Ja, by... ja już mam dość bronienia piłkarzy, że nagle kolejny trener nie, znaczy, nie, kolejny nie, trener nie, jest nie, zły. Kolejny nie, nie, nie. trener nie dał rady. Nie, dobrze, to ci dlaczego, nie dają rady. Ale dlaczego ci piłkarze w klubach dają radę? Ja no. tego nie rozumiem. No, bo ja, bo ja też tego nie jedyne rozumiem. Jedyne co się zmienia, to Ja też tego nie rozumiem. Wtedy, tak? Ja też tego nie rozumiem. A dlaczego, że dlaczego tym... ci sami piłkarze dawali radę z Czarnogórą czy zamienię? Ja My nie myślę, że no to jest troszkę więcej rzeczy, no, ale... Bo zmienia się no, wiem, cała, wiem. cała sytuacja znaczy, w szatni jest coraz. gorsza. czekajcie, bo ja, ja tylko z jednym się nie zgodzę. Z ty jeśli mówimy o braku zaangażowania, to jednak, bo wiadomo, wynik z Ukrainy był taki, jaki był, i pamiętamy tylko to, że przegraliśmy 3-1 i generalnie no, trudno cokolwiek pozytywnego powiedzieć. Ale prawda jest też taka, że dobra, było te pierwsze 10 minut, dostajemy dwa gole, bo obrona stoi, śpi w ogóle no jest zła, nie, nie no. robi nic, Ale to, to tak? o tym, że mamy złą obronę, to wiemy od meczu yy, natomiast od października. Tak inaczej, wiadomo, to na, nawet w takiej sytuacji się nie musiało tak skończyć. Stale nie musiało Ukraińcom wyjść nagle dwa strzały życia i może mm -hmm. przegraliśmy a, dwa. Ale z... większa szansa, ale że wyszło, wyjdzie tak. ten strzał, kiedy nikt mu nie przeszkadza. jest taka, że może chaotycznie i może nie bardzo z, bez, z pomysłem, bo, bo pomysłu nagle nie da się ad hoc przestanie 0-2 wymyślić, ale między 10 a 40 minutą oni Ty... zapieprzali. Tak, grali bardzo dobrze. Grali po prostu tak, że aż się na to miło patrzyło. Ja przez te, przez te pół godziny naprawdę byłem zbudowany. Bo ja oni, też nie czekałem nie. na wyrównanie. Dało... Da patrzyło się na to nieźle po, po, po 2-1. I teraz zobaczcie. Po 3-1, po 3-1. A po się 1 skończyło. Się skończyło. A po -1 siadło, tak, Wszyscy spuścili głowę padło, i już się skończył to, mecz. Ciekawe co się działo w szatni. Co się, bo trzecia bramka po, padła w szat do szatni. W szatni. był pogrzeb podejrzewam. A w szatni, w szatni normalny trener... To mówię o trenerze tutaj, no, tutaj bo to jest tak. tutaj rola trenera. No bo no jeżeli drużyna na drugą połowę wychodzi i o ma jedną sytuację, to jest wszystko przez całe 45 minut. Ale oni w ogóle przestali biegać. Owszem, ale zobacz normalna po 15 minutach przerwy, to wychodzi i chce umierać na boisku, jak ma normalnego trenera i odprawę. Nie no ale to co ale, trener, ale, trener też, ale co, piłkarze tak, zaraz, jeżeli, ale zaraz piłkarz, przepraszam to nie jest tak, tak że piłkarz tak. wychodzi nagle co, trener nie ma jaj to znaczy ja też nie będę nie, miał ale w, to, nie, się nie w tym momencie nie, nie, nie, ale no ja nie, ja no, no, no to nie... gryzę trawę i robię co tak, mogę jak widzę, że pozostali nic nie robią no właśnie o tym mówi, a pozostali nic nie robią no pozostali nic nie robią wiesz, Błaszczykowski próbował szarpać raz czy drugi, dostał tak po kościach że mu się odechciało Yy, yy, a yy, przepraszam Cię, co, od czego w takim razie jest trener, jeżeli nie od tego, żeby zrobić kto wpuszcza Koseckiego na drugą połowę i każe grać do niego długie piłki na gościa, który jest mniejszy od mojego siedzącego psa No przepraszam Cię, no i jedyne co z Koseckiego Już nigdy Kosecki niczego nie powie <laughs> jedyne co ludzie pamiętają to, że Koseckiemu gacie spadły z całego jego występu yy, trener, i to jest pierwsza zmiana na drugą połowę no, tak? Nie, nie wiem czy widzieliście na, na Facebooku Jakub Kosecki ma swój profil oficjalny który tak. Ma tam lajków około 1000? No 5000 ma. Jest 5000. To jest drugi profil. Tu Pakosyckiego ma 50 <głos> tysięcy lików. No, I no to... niestety, ja widzę. Ja... Znaczy, moim, nie, nie, ja moim, zdaniem, moim zdaniem. Beznadziejny jest trener i beznadziejni są polscy piłkarze. Niestety i to. to ja Krychowiak strzela Bramkę Paris Saint Germain potrafi wygrać każdą głowę, grając w, w Remskach pod... gra w lidze Mistrzów. Trzech gra w lidze mistrzów. Jeden, jeden będzie zaraz królem strzelców Bundesligi, drugi jest wybrany najlepszym zawodnikiem e, miesiąca. Piszcie jest dwa są w polskiej reprezentacji. To dlaczego? Ale słuchaj, ustawienie jest jedną z rzeczy, które jest ważne. Druga kwestia. To jest zaangażowanie zawodników na boisku. I, co, myślisz, I powiesz za... mi, że drugie 45 minut to był wzór zaangażowania i nie, widziałeś nie, nie, tych nie zawodników był, tak ale... grających w Bundeslidze jak no dobrze, grających w ale, ale tej ale reprezencji. No nie, nie. nie co było, tylko spróbujmy powiedzieć, dlaczego no tak jest. No to mówię, bo trener nie ma trener nie ma, bo im się nie, im się nie, ma, nie. nie chce grać w człowieka. Jeżeli trener nie potrafi scalić po stracie dwóch goli przez pół chciało, a potem się stola, to znaczy, że z jakiegoś powodu im się chciało. Natomiast potem. Nikt ich nie zmotywował Ech, do dalszej walki. To, nie, no. to nawet nie chodzi o ale motywację. Ale naprawdę no. potrzebują takiej motywacji? Ernest, gdyby nie potrzebowali, to drużyny nie miałyby trenerów. W ogóle. To... Po, po co jest trener? Czyli piłkarze w zasadzie przecież to można nich, powiedzieć, że to Ale jest... przepraszam cię, każdy ale z tych potukajcie. zawodników rozegrał kilkaset spotkań, nie wie jak się gra 4-4-2 albo jak się gra 4-3-3, jakie są schematy. Więc myś trener ten, mu do tego nie jest potrzebny. Myśmy ten mecz przegrali właśnie tak. Mówimy o motywacji. Oczywiście, że ale... taktyką. Przegraliśmy taktyką. Motywacja ma pewien punkt krytyczny. Jeżeli. Jesteś nawet bardzo zmotywowany i walisz głową w mur i widzisz, że to nic nie daje, to no sorry, nie będziesz walił głową w mur piąty, szósty i dziesiąty raz, skoro widzisz, że to że nie idzie. nic nie da. I w nie tym momencie trener jest od tego, żeby coś zmienić. Jeżeli trener nie zmieni, to zawodnicy Ty sami bardziej, nie, wi nie widzą tego, jak ja, grają ja, na boisku. Ja, ja, ja, się, ja się zgodzę z licznymi osobami, które twierdzą, że w tym meczu wcale nie było widać braku ambicji, czy braku zaangażowania do pewnego momentu, bo potem oczywiście wszystko siadło, siadło najbardziej po tym, jak obraniak zmarnował swoją sytuację, kiedy po prostu w nich jakby wszystko pękło. stwierdzili, no po prostu się nie da. Dzisiaj nic z tego im nie wyjdzie. To nie był brak zaangażowania, tylko brak przełożenia tego, że chcieli, nie wiem, czy wszyscy, czy część chciała grać, tylko nie bardzo wiedzieli jak. No w jedenastu, wiesz, na, na aferę, czy tak po prostu rzucić piłkę i grać, to można maks w szóstkach, może chociaż też nie, nie do końca. Na dużym boisku nie wielonastu, da się wygrać meczu samemu. Albo się z Messi. Be, no to, bez, to. Bez, bez pomysłu, no, że ten gra tu, ten biega tu, ten podaje do tego. No, znaczy, grałeś grałeś nie, na boisku. Tak, ale, ale chodzi, I... mi, chodzi, mi, chodzi mi o to, że ja oczekuję od piłkarzy nie tego, żeby wygrali każdy mecz, ja oczekuję od tego, że chcę, żeby walczyli do 90 minuty. Basze, jeżeli grają w eliminacjach mistrzostw świata na przykład, produktu, w meczu, w meczu ar... chcę, żeby walczyli w 90 minut. Gryźli trawę, żeby biegali, żeby ledwo schodzili z tego borista. Drużyna boli. Ja drużyną... tego od nich oczekuję. Drużyna jeżeli staje oni się tego nie robią, z kilku powodów. według mnie walczyli. Okej, okay, taki... Trzeba dopóki... odwołać trenera, czy nie? Dopóki... Ja, ja bym go zmieniał teraz. Ja też. Koledzy? Ech... Bo dlatego, że czekać nie, nie ma na że, co Co z Mołdawią zrobi? Na kogo? Na kogo? No Właśnie, to na... jest problem. Ja uważam, że to powinien być po pierwsze trener z zagranicy. I... No Nie, ale nie mówmy, mówmy konkretnie o tym, kto Konkretnie może Holger, przyjść, Holger na z ale wiadomo, czy on chce. No nie wiem, no ja nie rozprowadzę no no rozmów. No w tym z jest problem. Ale, ale jeżeli, jeżeli ja mam na przykład jakiś mieć typ, ja to przykład... uważam, że powinien być trener charyzmatyczny, ambitny, no ale twarzy, ja na czy, na Czego ja na... ty wymagasz dobry dobry od redaktora tak tak żeby wziął telefon, zadzwonił i się nie, do Nie, się nie, chodzi o, o, żebyśmy nie. Chodzi o to, żebyśmy nie postępowali na takiej zasadzie, jak. Yy, widziałem y, y, konferencję prasową meczu z Ukrainą, która oczywiście w całości była żałosna. Natomiast jeden dziennikarz, nie wiem kto, ale miałem nawet na, na ochotę, bo myślałem, byłeś na konferencji? Nie. No, i to szkoda. Miałem ochotę ci wysłać sms, żebyś temu gościowi ode mnie liścia sprzedał, bo po prostu zapienił mnie, tak. Wychodzi facet, dziennikarz i mówi, że e, dlaczego w tym meczu w ogóle wyszliśmy takim składem, że skoro tak, to zróbmy opcję zerową, wyrzućmy prezentacji wszystkich, którzy, którzy w tej chwili nie grają, e, wprowadźmy nieokreśloną. Z, nie wiadomo skąd jakąś inną liczbę 12 piłkarzy, e, którzy zagrają w tym meczu, bo tego nie określił, tak? Bo to mhm. zawsze jest tak właśnie wyrzućmy wszystkich i, Może jakoś i to co, będzie to dalej, tak? No, po I rząd by wolał w takiej sytuacji, żeby ten mecz nawet 6-0 e, przegrała kadra polskich juniorów. No genialny pomysł. Genialne, no, I już widzę tego dziennikarza, jakby Fornalik tak zrobił właśnie. właśnie. sobie przed meczem z Ukrainą o <grym> punkty. Fornalik nie powołuje nikogo nie, no z to... Rosji, Obraniaków. czy znaczy jest, jest taka specyficzna dosyć, nie, dosyć... Ja właśnie, żebyśmy nie, nie, nie mówili na tej zasadzie. Ale musimy o tym... wrzućmy... Nie, no ale nie robili tego. Wrzućmy Fornalika, ale co dalej? No to ja, mówię, bo, bo, ja weź... mówię, ja ci mówię, jaki ja bym miał pomysł. Ja bym wziął trenera, rzucam nazwisko, nie, nie zadzwonię do Stanisławskiego, ale ale patrząc na to, jak grała drużyna prowadzona przez niego Hoffenheim, tak, która bez nazwisk, zasuwali od, od pola karnego do pola karnego, grali w ataku 3-4 ja schematy, czyli ja mam... Ja mam... Ja tyle co jest w stanie wypracować kadra na jednym z Myślę, grupowaniu. że takich trenerów znalazłoby się w Europie na ja 40. Ja, ma, ja mam typ prostszy i on na pewno będzie chciał. Ojżyński się nazywa. No, w, też o tym myślałem. <laughs> Tylko że wiesz co? To znowu, to jest znowu to będzie jak to w Polsce dyskusja, że trener nie ma żadnych, żadnych. No tak, niestety. Ale, ale, tak, znaczy, ale No, ale to mówiąc... jest zaraz, zaraz mówię. To jest dokładnie ten sam przykład, co Fornalik. No tak, dokładnie. Tak, no tylko dokładnie to, to samo. Że, fornalik tylko, jak przychodził do tylko, reprezentacji, praktywne. ale jak przychodził do, do, do, do, do, do reprezentacji miał dokładnie taki samo doświadczenie, Tylko tak, że różnica między nimi jest taka, że Różnica między nimi jest taka, że Ojrzeński za paznokciem ma więcej charyzmy niż Fornalik w całej swojej katechezie. No, ale nikt o tym nie mówi. Mówił w momencie, w którym Fornalik został. Nie no, mówiłeś nie tych Fornalików, w momencie, kiedy został trenerem. ale o nim zgoła odmiennie. Nie, nie, nie. Chyba po powołaniu tutaj, pamiętam, w podcaście byliśmy mocno sceptyczni co do tej kandydatury. Tak, ja mówiłem, że. Ja, przepraszam, padło takie zdanie. No, najpierw w, w jaki jakiś sposób to było tak. W, w jaki sposób, w sposób z... trener tak. bez dorobku tak. ma być autorytetem dla piłkarzy, którzy grają y, y, y, y, a w Izoliciusie, so, a po pierwszych dwóch meczach odszczekiwaliśmy. Tak, trochę odszczekiwaliśmy po pierwszych meczach dopiero, kiedy rzeczywiście Biela zagrała. No to, co jest dobre, to jest dobre. Dobry jest kontakt z prasą. To jest kulturalny, który nie mówi pierdół generalnie, tylko że niestety robi dwie rzeczy. No właśnie, powołuje, właśnie opowiedziałeś nam dopiero co, jaki pierdol opowiadał. No właśnie. Bo się zaczyna gubić, ma to samo co smuda na euro. Przychodzi porażka w meczu o punkty i trener zaczyna yy, zgadać głupoty. Znaczy, wiesz, no no fornalik, fornalik trochę poszedł w bank, bo on jednak powołał paru piłkarzy, którzy wcześniej w tej różnie nie grali. Pr próbuje wprowadzić młodych i robić to z głową, właśnie. Nie na zasadzie wyrzućmy wszystkich i weźmy nowych, tylko próbuje wprowadzić nowych piłkarzy. Mając jakąś bazę w tym Tak, ale zobaczcie. Powołań dla Łukasika czy Koseckiego nikt się do niego nie czepia tak naprawdę. tak? Ja się no bardziej tak, czepiam. Tak, no pomysłu, że, że jak, jak, my... jak, jak ten Kosecki jest wykorzystywany, bo ja do Łukasika w ogóle nie mam pretensji za mecz z Ukrainą. Popełnił dwa czy trzy bardzo bardzo poważne błędy. No ale to był jeden z nielicznych zawodników, który naprawdę biegał. Biegał, ma, walczył, lecie, ma, miał trochę odmiany. No, a ta, taka rola młodego chłopaka, który zaczyna grać piłka tak naprawdę, no on jeszcze te błędy będzie popełniał. No, niestety. no oczywiście, a to jest bardzo nikt. dobry piłkarz. Uważam, że akurat stawianie na niego to jest, to jest dobry wybór. Także ja tu nie mam pretensji też, że. Kosecki dostaje swoje szanse, tak? Bo jeżeli nie teraz, to kiedy ma je dostawać, tak? Teraz akurat ma najlepszy moment w Legii, jest zawodnikiem, od którego tak naprawdę zależy gra całego sektora bocznego. Znaczy, wiecie, ogólnie jest tak, że to, to nie jest tak, że trener musi być typem Janusza Wójcika, tak? Żeby odnosić sukcesy, czyli musi tam na wszystkich wrzeszczeć, okrzańc i tak no, dalej. jakby... Ja na przykład cały czas się dziwię, jest taki pan, nazywa się Ulrich Wilbek, który jest trenerem reprezentacji Danii, to w piłce ręcznej. Mhm. Czyli tak patrząc z boku, no to prowadzenie grupy piłkarzy ręcznych jest jakieś tysiąc razy trudniejsze niż prowadzenie piłkarzy nożnych. Mhm. Yy, facet podczas meczu też wygląda jakby, nie wiem, jakby na, na żar się jakiejś tej <głosy> <głosy> środków spokojających i trochę przysypiał na ławce, a mimo to z tymi Duńczykami odnosi sukcesy i jakoś się go słuchają, czyli jakby no tego, e, chodzi o to. Że to tego, się ma, albo ma, albo się tak, nie tego, ma. tego autorytetu nie trzeba zdobywać wrzeszczeniem. i Ale i nikt nie, nie mówi, że trzeba, tylko... tylko chodzi o to. Żeby wydawało się, że się, że że jest spokojnym człowiekiem, ale będzie potrafił sobie jakoś na autorytet wypracować. Okazuje się, że nie umie. Wiesz, że... bo są, są, są rzeczy, które wydają się głupie, jak ktoś jak się na to patrzy z boku, ale Liu kiedyś opowiadał, jak prowadził ich w Stuttgarcie Trapatoni. Czyli człowiek, który generalnie słynie z tego, że jest wariatem, ale na przykład, Bonik, jak go zapytałem kiedyś, najlepszy trener, z jakim pracował pod względem warsztatowym i pod względem tego, w jaki sposób był w stanie umotywować piłkarzy bez podnoszenia głosu, to właśnie Trapatoni. Trapatoni w Stuttgarcie, na przykład, jak było minus 5, i zawodnicy usłyszał, że mu narzekają, że jest za zimno i że trening w zasadzie to mogłoby się dzisiaj nie odbyć, co zrobił Trapatoni? Wyszedł w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku na trening bez rękawiczek i czapki. Facet, który miał 70 lat. Czy któryś z zawodników się zająknie, że jest mu zimno i że chce, żeby się trening nie odbył w tej sytuacji? Koniec. Z Wszystkim zatkał mordy, zasuwali jak, jak, jak złoto. Stuttgart wygrywał mecz za meczem. Fornalik? Ja nie wiem, czy w ogóle miałby pomysł na to, że, że piłkarzom trzeba jakoś wskazywać drogę po prostu. Bo, bo to nie jest tak też, że, że, że to, jest, to nie są Ernest ludzie, którzy mają po 30 lat, są dojrzali i wiedzą, że za orła trzeba umierać na murawie. To są goście, którzy mają 20, 21, 22, 25 lat. I zazwyczaj siano we i oni przyjeżdżają ja, w większości. Mariusz ja nie... Grocickiego w zeszłym roku spotkałem nad morzem na imprezie, nie będę mówił co, co robił, ale było to daleko. Do... Pewnie grał na... w szachy <grym> tak. Na pieniądze. <grym> także także no, niestety ja się obawiam, że. Znaczy, ja myślę, że gdyby któryś z zawodników, od których słyszałem, zawodnicy chcą zmiany trenera, to jest najgorsze. No Oni nie pójdą umierać za Fornalika. Co zrobił, co tak zrobił Del Bosque z Villą? Wija po, po złamanej nodze, mało gra w Barcelonie, raz wychodzi, raz nie wychodzi, tu negocjuje kontrakt i tak dalej. Delboskę powołuje wie na kadrę i na mecz z Francją wystawia go w pierwszym zespole. Wija umrze dla niego na boisku. I, i, i tak ma trener Delboskę, Dzięki temu człowiek, który milczy, w ogóle z skałą, sfinksem i generalnie żadnych uczuć nie okazuje. Wszyscy piłkarze nie, nie są zdemotywowani. Zdobyli no dla to niego To Robert Lewandowski na przykład też powinien być bardzo wdzięczny Fornalikowi, bo przecież nie strzela bramki od euro w siedmiu meczach nie eliminacji. Nie ma trenera w pięciu... Polsce, który nie wystawiłby Roberta Lewandowskiego Problem w tym, że Nie ma konkurencji Lewandowskiej. Ile il, il rozegraliśmy do tej pory meczów za, za Fornalika? 9? 9 Dziewięć. Dziewięć meczów. No, Oddał ale, 7 celnych strzałów na bramkę, z czego ale, cztery, ilu z, czego cztery, cztery z, ilu, z San Marino. Ilu, A ile goli, goli strzelił no w ogóle? Jest, i to jest, i to jest. Za Fornalika. Tyle innych napastników strzelił w ogóle w tym czasie. To jest, no, tak jak, to jest tak jak czytam dzisiaj artykuł. Jak mieli okazję strzelić, jak nie byli Nie będą napastnicy strzelać, jeżeli nie będą Od strzelać chwile, inni na bramek, do. jeżeli będą, y, będą zrzuceni ze spadochronem hamotni na drugiej połowie. Robert Lewandowski, ja, efekt jest taki, ja go dostanę. Ja nie nie ja rozumiem. rozumiem tej magonki na Lewandowski. Ja, on dostaje piłkę. I on nawet jeżeli chce ją utrzymać To obejrzyj jeszcze poczekać, raz masz z San Marino No, oglądałem. no Gdyby nie Miałem rzut karny Fartowni pierwszy wykonany i potem drugi On by nie strzelił bramki no, w tym no, meczu no, Ale strzelił no. dwie, dwa gole, tak? No dobra, ale <laughs> Był mało zaangażowany Zdarzały mu się szkolne. No, rozumiesz błędy, na czym polega Ale ja najlepszy strzelec Bundesligi Ale jak San Marino nie jest w stanie sobie poradzić z księgowym Który mu zabiera Jeżeli masz pięciu obrońców To nawet jeżeli są to księgowi To nie dasz im rady Ale jakich pięciu? Obejrzyj sobie sytuację Ale ja ten mecz oglądałem Widziałem z no. 4-5 metrów. On stał najbliższego ja tylko... pomocnika miał 40 metrów od siebie. Musiał no. utrzymać piłkę czterech ludzi jedne, na plecach. I jednego amatora przed sobą. Ernest, poczekaj, dlaczego? Bo ja nie rozumiem. Wyobraźmy sobie pracownika budowy, takiego co kopierowy. Rów kopie już ten ruf, sobie wyobraziłem? No i? Tak. Stoi mu nad głową majster, tak? I wrzeszczy na niego, żeby kopał ten rów w ogóle jak najszybciej i on tam, oczywiście wtedy zasuwa to. Nagle majster idzie na przerwę. Co robi robotnik? Odstawia łopatę i pali Za pierwsza cały czas tak samo, jak z majstrem nad głową? Nie, odstawia. A, dlaczego, czyli... piłkarz, dlaczego piłkarz ma mieć inną mentalność Polski? No. Wymagasz od niego, żeby... Ja bym na przykład... Mogę ci znaczy w ogóle powiedzieć nie przykład. polskiego, dlaczego w ogóle piłkarz ma mieć inne? ale to, nie mają innej to mentalności tak samo, to jest tak samo człowiek jak samą pracownik jak, nie ma... jak go pieprzysz, to, to jest tak jak ja jestem was... na przykład w takiej sytuacji przytacza... z roboty wyrzucany, jeżeli szef na mnie patrzy, nie patrzy, a ja dalej nie robię swojej roboty, którą mam wykonać, to jestem zwalniany z roboty, tylko tutaj jest taki szef, że cię nie wyrzuci, nic nie powie, jest katechetą, no rozumiesz właśnie. dlatego mamy złego szefa no bo ja się zgadzam że gdyby trener miał no ja ale jeżeli się zgadzacie na w takim metr razie że to jest taki każdy taki właśnie robotnik tego typu no to ja też nie chcę oglądać Roberta Lewandowskiego. Nie chcę oglądać zawodnika tego typu, o którym ty powiedziałeś. Ale nie, ale, ale, ale ja zawodnika, to są wszyscy. Ja chcę oglądać zawodnika takiego, który po prostu robi. Chce jak najlepiej wykonywać to daj swoją robotę. Mu, daj mu, daj no, szansę za Robertowi tego... Lewandowskiemu zagrać, zagrać dla trenera, który. który, który yy, to, to nie jest tak, że. Ale nie ma takiego trenera, bo taki Jorgen Klopp nie przyjdzie do polskiej reprezentacji. Ale, Obudźcie ale... się. A właśnie miałem taki pomysł. Jakby taki Jorgen Klopp został trenerem. No Idealne ale, rozwiązanie. Ale, ale no może przyjść każdy inny. Mamy złego trenera. Po prostu. Jeżeli jeżeli, jeżeli Mamy tre... złego trenera, od, od Antoniego piechniczka tak naprawdę. No nie, no przepraszam. No nie, w międzyczasie no... mieliśmy trenerów, którzy awansowali na duże imprezy, a No i, i, i na No i dalej, no kamon, no, no to już jest. No to w takim razie. Piłki, no to no, nie wróci No, no. No, ja w momencie to Janasa ja nie też. byłem przeciwny. Ja też byłem przeciwny zwolnieniu. Ja Janasa byłem przeciwny zwolnieniu Hakera. A to Janasa nie byłem przeciwny. Ja też. Byłem przeciw. A Engela broniłem najbardziej. Za, za, za, ja za Cały tego. czas czekam na to, żeby jakiś polski trener awansował na dużą imprezę. Przegrał tego, i nie został zwolniony. Został zwolniony tak. i wyciągnął z tego wnioski. Daj szanse Zatty... szansę wyciągnąć wnioski. Dzisiaj przeczytałem tego, historię tego, reprezentacji Szkocji, która jako pierwsza okazuje się odpadła z tych eliminacji. Tak, matematycznie jeszcze nawet San Marino ma szansę, a Szkocja już nie. I teraz przeczytałem historię, i tam była właśnie taka sytuacja, że Szkoci grali w tych eliminacjach i liczyli się w tych eliminacjach i czasami im się udawało albo przynajmniej zagrozili najważniejszym zespołem w momencie, w którym była jakaś ciągłość. Potem nagle zastępowała jedna no, o, zmiana trenera dokładnie. za drugą, jedna zmiana trenera za drugą, jedna. Zgadzał dokładnie się. to samo, co u nas. Ale tylko, tylko dokładnie u nas to samo. tylko dlatego szybciutko zwolniliśmy Smudę po Euro. Raz dwa. Znaczy, smuda nie miał szans się wybronić, bo spieprzył poważną imprezę. Tak, i miał bardzo dużo czasu przed tą imprezą. Na zbudowanie drużyny, a posypał się w, w kluczowym momencie, czego nikt się tak naprawdę nie spodziewał, bo w lidze mistrzów się nie sypał, tak? Jak grał z widzewem. Posypał y się psychicznie po prostu. Nie on tak, się on tak. sypał no dobrze, no i no tyle, ale no. wcześniej Ale wcześniej, wcześniej był Ben Hacker, który awansował z nami po raz pierwszy. I co się potem stało? Też go szybciutko zwolniony. I To był błąd. No nie, nie, to był błąd, ale co, nie, przegrał, taka... przegrał kolejną eliminację, eliminację. Tak, i został szybciutko zwolniony. No dlatego, dobrze, że, tylko, że była cała po prostu grupa, która tylko czekała na to, czekała żeby bo, łeb bo, bo, bo, u obcokrajowcem, tak? Więc na to, że starło uważam, pierwszy, że trzeba dalej... czasami dać trenowi nawet przegrać eliminację po to, żeby ale... dać mu pracować dać mu pracować dalej. Ale, to, ale, wiesz... ale to jest wiesz, no, to mówimy o tym, no, w Polsce tak jest, że który rzadko kiedy trener w polskiej lidze da radę przepracować cały sezon. Ale ten trener musi coś rokować. Ten Przegra. nie rokuje, no niestety. Ja rozumiem. Mówię o ogólnej sytuacji. Ogólnie no, to chwili, się jeśli, jeśli, jeśli nawet piłkarze nie chcą, no to, to, to tak. już nie ma szans, tak? potrzebujemy innego trenera, natomiast yy, yy, co nie ja znaczy wiem powiedzieć? Ja, bo, ja, bo ja generalnie zawsze ja staram się bronić trenerów, tylko ja uważam, że jeżeli jest tak, że najlepsze dwa swoje mecze reprezentacja gra na początku kadencji trenera, a później z meczu na mecz i to samo mówiłem po meczu po Urugwaju, no to mówiliśmy ok Urugwaj to jest mało miarodajny przeciwnik, bo to jest pierwsza top czwórka na świecie, Suarez to jest jeden z trzech najlepszych napastników świata, ma obok siebie Cavaniego, jednego z najlepszych nie, no napastników. Nie, tym tak? meczu powiedzieliśmy ja. No, bo po prostu różnica w wyszkoleniu tak. piłkarskim w ogóle. Tak, ale powiedzieliśmy Polaków też a i... chaotyczne ruchy nie, nie potrafią. Powiedzieliśmy sobie t... do końca wytłumaczyć, na czym polegają te chaotyczne no, to ruchy i trenera. Jeszcze pod wrażeniem tak. jednak mają z czarnoburą i tak dalej. Tak, ale powiedzieliśmy też tak: wasyl się nie nadaje, to jasno od razu po tym meczu, bo widać po prostu po tym, jak, jak on się porusza po wojsku, no, tak. No, Wawrzyniak to... się nie nadaje. Benisza w tym meczu jeszcze nie widzieliśmy. tak? Pomocnicy są za daleko ustawieni od napastnika Lewandowskiego, który musi się bić o piłki. Skrzydłowi nie zamienili się ani razu skrzydłami. To wszystko powiedzieliśmy po meczu z Urugwajem. Co zmieniło się w meczu z Irlandią? Powtórzyliśmy te wszystkie same błędy, co z Urugwajem. Mieliśmy dużo łatwiejszego przeciwnika. Przez chwilę graliśmy w piłkę, ale generalnie tamci mieli dwie sytuacje, strzelili dwie bramki. Ale, ale mieliśmy to... przeciwnika, który na przykład chciał grać w piłkę i był zaangażowany, nawet w meczu towarzyskim. No, ale. No, ma, to jest, to jest a kto to jest trenerem drużyny no. przeciwnej, odpowiedz mi. To jest, to jest, jest, to dobra, jest. Irlandii. Bo y, y, Przez godzinę generalnie obracamy się e, w kółko. Chodzi mi o to, to, że ta drużyna tak. od meczu z Anglią z meczu na mecz gra gorzej. Dlatego zmieniłbym trenera. No, ja się zgadzam. Tak, no bo to, bo to jakby rozmowa jest o tym, że możemy e, narzekać na piłkarzy i powiedzieć, że są słabi i wtedy, no nie wiem, możemy nie oglądać meczów prezentacji, e, zająć się, nie wiem, e, znowu szachami albo, albo czym innym, no albo zastanawić się, co można zmienić. No. Ja się zajmuję boksem. Piłkarzy w tej chwili nie zmienimy, no bo trudno sobie wyobrazić, że jakakolwiek reprezentacja powołana bez Błaszczykowskiego, Lewandowskiego, e, nie wiem, piszka zagra lepiej. No, ja jakoś tego nie widzę że no, no nie za bez tego z Ukrainą osiągnęłaby lepszy wynik mamy, mamy, trzon, drużyny. mamy ja, trzon drużyny nie chodzi, nie chodzi o to, że, że ja po prostu nie mam ochoty patrzeć na ludzi, którzy no my marują ale też nie mam, ale też nie mam Ernest, ale to nie tyle, ja ci zadałem ja konkretne pytanie zwalniać czy nie zwalniać trenera? Nie pytam cię o Twoją ochotę. Bo nie mam do... pojęcia, bo, bo to jest. Bo A ja mam. Żeby, żeby odpowiedzieć, Powiedziałem żeby... ci, co się dzieje ale już, tak. to, już to, piłkarze, to ja już wiem, że Ty masz. No, Okej. Okay. ja na przykład. Nie nie to są, jeszcze nie to... To są no, Ja, ja, to ja nie mam wiesz, informacji. Wymalanie. Nie wiem, jakie piłkarze, są na przykład ale... możliwości zatrudnienia innych trenerów. Nie kręć, zwalniać no czy nie zwalniać. Nie, bo to jest ważne. Bo To jest bardzo ważne, bo jeżeli w nie ma pieniędzy i zwolnić fornalika po to, żeby zatrudnić drugiego fornalika. W PZP nie ma pieniędzy? Żeby PZP, trudne, no, drugiego opinię. fornalika, można to bez sensu go zwalniać. To Oczywiście, żeby zatrudniać drugiego fornalika, to jest bez sensu. No ale to żeby żeby właśnie, zatrudnić trenera, no właśnie, chodzi mi o to, jakie mamy możliwości. Ja myślę, ja myślę, że to, co powiedział Boniek, to jest właśnie gra na zwłokę, że w tak. tej chwili w PZP nie odbywa się gorączkowe sondowanie rynku mhm. i sprawdzanie, kogo można wziąć. I czy jest sens zwalniać fornalika, bo przyjdzie inny trener lepszy. To jest tak właśnie, o to chodzi, czy, że trzeba... No, dlatego nie nie nie ci, czy że, tak, wiadomo, czy nie. Że, że teatrycznie, Chcę, teatrycznie... Chciałbym wiedzieć, czy mam możliwość zmiany Dokładnie. go na kogoś lepszego. Jeżeli lecz nie mam, to bez sensu, że Znaczy mamy zwalnia. W czerwcu z Mołdawią yy, ważny pierwszy do, do, do rozegrania. Do czerwca jest trochę czasu. Nie ma sensu zwalniać Fortalika teraz, i Przez dwa miesiące nikogo nie znajdziemy i lądujemy z ręką w notniku. Więc ja myślę, Skarżasz. że to się tak odbywa, że jest sprawdzanie, kogo znaczy, można ja też, wziąć. Ja też ma... zainteresowany, no, na kogo mam, nadzieje, mam nadzieję, że taki jest, jak mówisz. Znaczy, mam ja nadzieję, też mam, że teraz też mam rzeczywiście odbywa wrażenie. się sądowanie rynku Wiesz, no, i, pierwsza, i sprawdzanie... Pierwsza którego... reakcja Bońka po meczu z Ukrainą to było z tego, co mówili ludzie, którzy byli blisko, że właściwie on na fali tuż po meczu szedł Farnelika zwolnić od razu. Po prostu wyrzucić go w tym momencie. No, ochłoną przez chwilę, bo za trzy dni jest jednak mecz z San Marino. Jednak ktoś tam musi te treningi poprowadzić, no poza tym podejmowanie decyzji w tym momencie ktoś tam wyperswadował, że jest wściekły, więc nie ma sensu. No więc trochę ochłoną. i rzeczywiście ja tak myślę, że w tej chwili jest jednak sądowanie i szukanie kogoś, kto przejmie polską drużynę i będzie gwarantował właśnie tą podstawę, że piłkarze przyjadą i będą zasuwać, bo tak naprawdę w tej chwili tego jednego nam potrzeba, no bo piłkarsko naprawdę to, to nie jest tak, że nie mamy piłkarzy, bo ci piłkarze potrafią grać piłkę. Owszem. 9 z 11. Ja, czy ja, mam, ja mam też wrażenie takie, że ten mecz i wynik z Ukrainą zaskoczył wszystkich, łącznie z PZPN-em i nikt w PZPN-ie nie był przygotowany na to, na styl, w jakim my przegramy, szczególnie drugą połowę. O to mi chodzi. E, I przez to nie ma jasnej kandydatury, o której pisze się na przykład w gazecie wyborczej pod tytułem Tardelli. Ale tak? ja nie mówię, że jest ja. o Dlatego mam nadzieję właśnie, że jest tak, jak mówi redaktor. Co, co, no tak, też, tak, też, no, też mam taką no. nadzieję. Tak jest strzelanie Tardelli. No, nie wiem co, czy tam co jest? Tardelli, Tardelli jako, jako Czy ktoś, ktoś no wie, jak wyglądają drużyny prowadzone przez Tardellego? No nie. No nie. No, nie wiem, czy on był pierwszym trenem w ogóle kiedykolwiek. Ja nawet nie Widziałem zespół zrobiony. asystentem, asystentem yy, trenera i to też w drużynie, która jakiegoś tam szału nie pokazuje. Nie? Więc wiesz, więc. To, jest tak, to jest tak, że ja, ja na przykład wiem, że jakby drużyna objął Hub Stevens albo ten rzeczony Stanislaski, to ja wiem, jaka, jaką ta drużyna albo będzie miała. Ja mam taką wizję, bo no, przebudzę tak, tak byłoby pięknie, tak, no ale... ale to, to, był piękny, Oj, to musiał być piękny sen. Ale, ale wtedy... rozwiązanie. Ale wtedy, wtedy, wtedy, wtedy wiem, jak ta drużyna będzie grała w piłkę, bo ona będzie miała określony styl, tak? Czy on będzie bardziej toporny, jak, jak u... Ste ale Steversa? Niemiec, trenerem polskiej reprezentacji? A A nie nie bo, już. bo branie, branie trenerów z zagranicy, no. takich ciemno, nie wiadomo skąd, to już polskie kl kluby to przetest przetestowały oczywiście. paru. Przyjeżdżali jakieś no-namy z Czech, z Holandii i po pół roku okazywało się, że to nic nie daje, no, generalnie. No. Że, że słaby trener z zagranicy nie to jest czy był jeden moment, nie słaby trener z zatrudniono, Polski. tak <laughs> Zatrudniono Benhakera i on wprowadził trochę świeżej krwi do Polski no, on w nie w name on Ale nie był, on nie był no name No właśnie, był jeden taki, jeden taki ruch. Był już może trochę, że tak powiem, po latach świetności. E, no, ale udało to... mu się osiągnąć całkiem no, nieco. Spore A miał Wszystkich niż Fornali. miał. On paru lepszych piłkarzy w życiu musiał okiełznać. prowadził Real Madrid, prowadził prezentację Holandii. No właśnie no. Wystarczy te dwa strzały, tak? Więc jemu taki Lewandowski już pewnie tak nie podskoczy jak No i, i, i tyle. Słuchajcie, chciałbym zamknąć temat reprezentacji Polski. Ja chciałbym tylko jedno dodać, o. bo y, przetoczyła się jakaś taka fala krytyki polskiej drużyny, która opierała się na tym, że po pierwszej połowie, że znaczy brak zaangażowania polskiej drużyny w pierwszej połowie był tłumaczony tym, że myśmy mieli mniej fauli niż Ukraina. No mieliśmy. No mieliśmy, ja wiem. Tylko, że mieliśmy też 65% pośrednienia piłki w pierwszej od... połowie. No, i... Więc trudno się fauluje przeciwnika tak. mając cały czas piłkę. piłkę. Albo lotując, bo nie wiem ileś tam... Nie. Możesz mu zawsze łokcia sprzedać. No tak, że tutaj Błaszczykowski biegnie z piłką tak. Tak? A z tyłu glik tam jakiegoś ukraińca no. naparza na no. strawki po prostu, no, no. I, i żeby go osłabić i, i moralnie. Fajnie, tak. tak, mamy więcej tak. fali tak. i, i zagraliśmy, no, A w ogóle, to, to nie rozmawiamy o polskim. A w ogóle się, że w, no. w związku z tym Tyle razy piłkarza. To jest i dałem piłkarza, w związku z tym wyszło mi pepe. No tak, no tak. No, Jeszcze oczywiście. czasem gola strzeli Najbardziej no zaangażowanym piłkarzem Tylko, Tylko, w pe, tylko Pepe, Pepe paradok paradoksalnie. No ale wiesz, na, na przykład taki i ten, Roy Keane. ten Roy Keane tak, tak, ale Pepe paradoksalnie, jakbyście popatrzyli na jego statystyki, to on ma. Czy Pepe umie grać w piłkę przede wszystkim, podaje że, że jest głupi i brutalnie. Tak. A w normalnych meczach, w których nie głupi. i jest tylko z Mourinho, bo jak gra w reprezentacji tak, Portugalii, tak, to już jest, jest, nie jakoś nie jest. Trochę ale inaczej jak gra w meczach gra. nie o stawkę jakąś wysoką to ma poniżej jednego faulu na mecz średnio. Tylko nagle przychodzi do meczu z Manchesterem United, Barceloną głównie e, i wtedy, albo Hetafę, e, tudzież Levante, czyli jego cztery ulubione zespoły. I w tych meczach Pepe dostaje jakieś e, dziwne e, odmurzczenia i zachowuje się dziwnie. Ale poza tym to jest bardzo czysto grający piłkarz na co dzień, bo nie ma potrzeby, on jest tak dobry piłkarsko, że nie ma potrzeby zabijania się z każdym, tak? W każdym tak, bo, meczu. bo Naćka nie fauluje w walce o piłkę, tylko tak zupełnie tak, obok. zupełnie od czapy. Na Gdzieś za boiskiem potrafi kogoś tak, skopać, albo leżącego, już piłka już dawno poleciała, on go będzie kopał, bo nie ma mózgu po prostu tak w tej sytuacji no i to, to, tak jak ale ja mówię, tylko to... w niektórych sytuacjach tylko w niektórych tylko z niektórymi przeciwnikami tak jak mówię. Hetafe, Levante, re, e, czyli Manchester czyli jest, jest Bar -Bar dokładnie jak ze śpiącym tutaj skrótem on tak. generalnie rzecz biorąc nie ma nic innego do wszystkich wzóg, ale jak widzi Wilczura to jest po prostu atak, nie tak, ma, bo, że jest no, mniejszy 5 razy ale jest po prostu atak i koniec on ma tylko tam... a, a, tak, tak, a propos, a propos jeszcze losowań, no to bo byliśmy przy tamtym losowaniu, teraz wiemy, z kim gra Polska, ale Viva ma bardzo fajnego przeciwnika. Nie, no Vive ma Do... takiego farta, farta po prostu, da, że to tak. się, nie się nie mieści w głowie. nie, dało się trafić lepiej, tak? tak. Ani no, nie tak. dało się lepiej trafić niż, niż z Segedem. Ani, ani, ani nie tak nie le... ten, ni, niż z Metallurgiem po prostu. Jest, jeżeli tego sezonu nie wykorzystają, i nawet wiecz, tak. No, to ja, myślę, ja myślę, że w tym momencie, jeżeli oni to wykorzystają, to Bertus się wycofa. Z Metalurgiem w grupie było ciężko, jak tak, to Ale bravo, były dwa z... zwycięstwa. Dwa zwycięstwa, ale takie no, na granicy, na styku mhm. i no, no, go no, wyniku. Zaraz, ale no, jeżeli chcemy awansować pić. do Final Four, to musimy tak, z takimi no, wyjściami. Nadal lepiej Metalurg wylosować niż, nie wiem, Atletico Madrid, na Madryt, czy Kogokolwiek z Bundesligi. Tak. Mogliśmy trafić w Kilonie, Atletiko, Madryt. I Flensburg. Flensburg. Tak, chociaż to nadal jest bardzo no, dobra drużyna. Flensburg chyba na przykład no, wczoraj oglądałem mecz dostali Baty od Lemgo, strasznie. No, no, no to ja wczoraj oglądałem. Co oglądałem. <grym> A, film. Nie, dzisiaj. Dzisiaj, <grym> dzisiaj byłem. Nie, dzisiaj oglądałem. Ligę i czuwaj. Tak, jest, tak, tak. Róża. Róża. Róża. Róża. Nie, Atletico, Atletico Madryt oglądał. Z jakim fiknie byliśmy wczoraj albo przedwczoraj? Z Fixe Berry Atletico Madryt. I Fixe też rzeczywiście nie uniosło meczu zupełnie. No. No tak, tak. Ale tak. jak popatrzy się, kto gra w Atletico Madryt To ja naprawdę bym nie chciał, żeby, żeby Vive na nich trafiło No ale Vive sobie też pomogło, to nie jest tak Vive rozstawione było tak? No ale to dlatego więc, też, to... że mieli farta Przy losowaniu grupy Grupa też była łatwa ten łatwa, rok ale mi jest... bardzo mocno sprzyja Mimo tego, że zobaczcie, że Picia nie ma Lars Walter przestał być trenerem Wisły Płock Tak nagle dziwnie no co ty? Na razie to tylko słyszałem z nagłych z i dziwnych rzeczy. Nie go dyspozytor z Na razie to z dziwnych i, i, i takich niespodziewanych rzeczy, nagłych, to słyszałem o, o nagłym i niespodziewanym ozdrowieniu Markusa Cleverlega. Clever tak, eee, tak no, Markus Cleverlega czy... już gra w reprezentacji zna? Danii. Hmm. No dostał szablę i, i dostał od razu też po, po, do, po meczu w Lidze Szwedzkiej miał nie zagrać przez najbliższe dwa miesiące zagrał od razu w Lidze Szwedzkiej tak, po i, i, tak. i dostał od razu telefon od Bertusa, który powiedział, że że jest wkurwiony po prostu mu wysłał i, za, i zawiedziony bardzo jego no. postawą, on naprawdę myślał, że jest chory a tu chodziło raczej o to, że on chciał bo on w tej chwili mieszka w Danii, jeździ do Szwecji na mecze sobie samochodem przez most po prostu fakt, że długi i ładny ale jednak ma jedzie sobie mo przez most i mieszka sobie z rodziną. No. Podobno chodzi właśnie o to, że chciał, że, że chciał mieszkać tam z rodziną. Tak, Ciekawe. No. w takim sezonie miał szansę. Z, z... Nie, no zachowanie, zachowanie, co najmniej dziwne, zwłaszcza, że z tego wynikało, I że to brak tutaj... ambicji polskiej. No, no, tu, jest, Bartus, tu jest brak. Ambicji. Że Bertus tam mocno szedł na rękę, właśnie no. ze zwolnieniem kontraktu i tak dalej, za jego tak dalej, leczenie tak w prywatnej kieszeni. No. A, tu jest, a tu nagle. A tu tak, się, tak, że to wszystko totalna lipa, trochę, trochę nie fajne, no, żenująca postawa tak naprawdę. No. Na szczęście. Nie mówiąc już o tym, że osłabienie poważnych klubu tak naprawdę, bo... bo, bo... Nie no, bo był najlepszym bramkarzem. Ty, no. był, miał lepszy sezon niż Kasa poprzedni. No. No, Co więc tu tak dużo tak, To było szukanie, to znalezienie do Serta i to, to było jakieś szukanie bramkarza. To, Mędra... też ta łapanka no. No to była, była łapanka. Europie, no. Żeby mieć drugiego bramkarza. Także no postawił klub w dziwnej sytuacji. To... Nie tak. Zachowanie no, przedziwne. Myślę, no. że z, z idola kiepskich kibiców szybko stanie się... O, tak. W, <głos> w, w, droga w tą stronę jest... Szybka. szybka tak. Tak. Od o, zera tak. do bohatera szybka i prosta. Tak, bardzo no, powoli. A z drugą stronę to jest. To jest, to jest sekunda. Tak, a z Segedem już zagrał strylek, wrócił na boisko. No jeszcze, właśnie, jeszcze właśnie, szybko wrócił. Także wrócił, wrócił jest, jest, tak, no. Buntic już też grał, także w zasadzie z tych wszystkich ciężkich kontuzji. no Teraz wypadł. Tkaczyk. No. No. Ale chyba dzisiaj coś słyszałem, że to inaczej będzie Nie, tego, Nie, nie jest jakaś taka poważna historia. I że wróci. No ale Tkaczyk, tkaczyk miał, nawet nie, w tym Dobrze, z że się skończyły, skończyły te, te, te ciężkie kontuzje, po których mieli no, wracać, do wiadomo, dwie tak. Trzeba, no. No. no właśnie mówimy o łatwym losowaniu, ale pamiętajmy też, że losowanie łatwe, ale, ale pechy, pech, pech jeśli chodzi o, o kontuzje, choroby i Różne przypadki lania po mordzie kogoś w klubie, no też nie, nie no ja, ja, pamiętam, ja pamiętam tekst jedynego chyba dziennikarza, no jest kilku, trzech chyba w Polsce, których szanuję, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, między innymi Włodarczyka i Włodarczyk Powiedział, że po tych kontuzjach jemu się diametralnie zmieniła ocena szans Vive. O ile przed sezonem stawiał, że Vive w cuglach będzie mistrzem Polski i wyjdzie i wejdzie do final Four po zobaczeniu, jaka jest grupa, to po tych kontuzjach. Trzech... On nawet zapowiadał że koniec, że widzę mistrzów to już. Koniec, jest koniec. Że nie przejdziemy że z żadnego przewnika. grupy wiadomo, tak. bo już było zapowiedziane wcześniej, ale że, ale potem że już jest tak, koniec, że, że nie przejdziemy żadnego przeciwnika. Okazało się, że jednego już przeszliśmy. Fakt, że gdyby to była mocniejsza drużyna, nie byłoby tak, łatwo. Tak, tak. I to samo mówiłem po meczu z Petersburgiem w Lizemistrzu, bo Petersburg strasznego nam narobił strachu wtedy w, na meczu w Kielcach I, i wcale ta gra dobrze nie wyglądała. To teraz rzeczywiście znowu nadkomplet w rewanżu z Segedem w hali, atmosfera znowu świetna, tak jak czasami potrafi być i, i ci piłkarze, no Tori Rolafson zagrał najlepszy swój mecz w ogóle w Vive. Niesamowite. No, no. Ja niestety oglądałem. Znaczy oglądaliśmy, ogląda, udało nam się oglądać jakieś 10 minut, a potem nam urywało cały no, czas internet. Jedną akcję, jedną akcję Torir zrobił taką, że ktoś rzucał chyba jurecki bramkarz Segedu piłkę odbił, a on na ostrym kącie odbił się na szóstym metrze, złapał piłkę w prawą rękę, w locie przełożył ją, a to była piłka dobijana, to nie było tak, że dostał wrzutkę do ręki, złapał piłkę w prawą rękę, przełożył Przeczesał do lewej. Przeczesał włosy, poprawił okulary i Nie mal, w nie Niemalże, niemalże. I, i, nie, no, i, I zmieścił jeszcze piłkę w okienku w krótkim rogu. I wtedy, kiedy tam Seged, nie mogliśmy się im od, od, oderwać na jeden czy dwa gole, trzy akcje Tori raz powodowały, że, że że ten mecz wy, y, zrobiło przewagę czterobramkową i później już jej y, nie oddali. Natomiast mój kolega, z którym mecz oglądałem, powiedział słusznie, że on, jakby Tori Olafsson przyszedł do niego do domu i chciał mu skopać ogródek, to on powiedział, dałby mu 20 zł powiedział, ale ty człowieku najpierw coś zjedź, bo ty tak wygląda, że zaraz zapadnie Zapadnięta klatka piersiowa, chude, patyszkowate nóżki i rączki. No on wygląda tak, że raczej takich to na Islandii u niego, jak jechali coś podbijać tymi swoimi statkami, drakara to raczej takich wyrzucali za burtę. No, bo wieszali jako tą tarczę. <śmiech> tak. Ale też nie za dużo, bo. Ale Tori to, to okazuje się, że nadrabia techniką i walecznością braki w tym. No a Czupicza widziałem. Ciupicia. Ciu widziałem. widziałem już, już już nie ma ręki na temblaku, blaku już. Yy... Już, już tam rzuca podobno. Także no ale to jeszcze, jeszcze trochę potrwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze rehabilitacja. Jeszcze potrwa, bo to jest jednak troszeczkę inaczej. Przy tak obciążeniu meczowym to jest, to jest bardzo poważne. No tak. Aż ja się to mi sprawa. się przypomniało, bo tam chyba się przetoczyła też dyskusja gdzieś, nie wiem, czy na w stronie podcastu, czy na naszym Facebooku, a na propos meczu USA Kostaryka. Taki mecz to to śniegu. jakaś masakra. Pod koniec tam było no dobrze ponad, ponad kostki piłkarza. O, tam ten sięgł. Ten mecz się nie powinien odbyć w ogóle. My no tak ciała, graliśmy było, na stadionie Gieleckiej. Ale, m, ale my nie walczymy o Natomiast wejście do Mistrzostwa Świata. Ciekawa jest historia taka, bo Dla ja nas to ten, były Mistrzostwa Świata. Ja ten mecz no byliśmy na z... takim meczu przecież, to już mm. byliśmy wielokrotnie. W nie, też, nie, nie. takiego meczu Juventus, o nie, nie, nie. nie no to, znaczy, tutaj nie na Kostaryce było. śniegu było, rzeczywiście znaczy, to rzeczywiście tyle śniegu na wojsku. Na Piłka stała. było więcej śniegu i śnieg padał przez cały mecz. Nie było nic widać. Tam też padał, też nic nie było. Pisać. Ale to była to ale to było minus 20 no temperatury, nie wiem, jak ja, była za dyma śnieżna po prostu maksymalna. Był kiedyś taki mecz Branu Bergen z Chelsea, który też się nie powinien odbyć. Tam też nie było nic widać, piłki nie było widać w drugiej połowie. chulit miał, chulit na tych dredach swoich miał taką czapę ze śniegu tak, tak. i czasem no to, to tutaj, tutaj piłkarze przed rzutem wolnym normalnie po prostu klękali i odgarniali taką hałdę śniegu i dopiero stawiali piłkę na trawie i się taka kupka, ja myślę, to taka kupiło. Ja była. myślę, że w takich warunkach to, yy, Natomiast... to, to najlepiej piłkarzy z beach sockera wziął. Natomiast co ja chciałem, yy, o, tym, o czym chciałem powiedzieć, bo yy, a propos... Yy, tam UEF charyzmy, tym razem sędziów i ich, ich jakby decyzji, to tutaj, tuż po rozpoczęciu pierwszej połowy, sędzia, nie wiem, skąd on był, gwiznął i zakończył mecz Powiedział, że nie da się grać, koniec, chodzimy z boiska. I to był przystanie 1-0 dla Stanów. USA. Tak. I w tym momencie przybiegł Jurgen Klinsmann, który zrobił taką awanturę, Zaczął na sędziego się wydzierać, opieprzył go, a następnie przyszedł jakiś drugi pan, który opieprzył sędziego po raz drugi i sędzia spokornie, spuścił głowę, wrócił z piłką na środek i dokończyli mecz. Mhm. Także no, to, no, wiadomo, no Powiedział dla, sędzia, mamy twój samochód. Dla Klismana to było jasne, że w takich warunkach nikt już gora do końca nie strzeli i że zwycięstwo mają. Tak? No, bo tam, no łatwiej to, się jest bronić niż ratać. Nie dało strzelić tam do końca meczu, chyba żadnego strzału, że dużo na, na, na nie oddało. Po prostu się, oni się przewracali w tym śniegu i tam, bo nie na śnieżki można było zrobić. No Natomiast... biorąc pod uwagę, że piłkarze wiesz, o ile jeszcze piłkarze w Stanach Zjednoczonych śnieg widzieli parę razy, to ci w Kostaryce A, jedyny, tak. jaki widzieli, to na lusterku <laughs> <laughs> e, Także tak. <laughs> Także a propos sędziów I tego jak podejmują stanowcze decyzje To tam też sędzia zobaczył pana Klinsmana Który po prostu no miał wściekłość w oczach I potulnie wrócił Na środek drobę, i... To bardzo ciekawy kasus Że po prostu taki pan sobie po prostu ustawia, mecz, tak? ustawia, mecz ustawia Kazał grać no, Ja tam lubię trenera Klinsmana Odmienił historię w piłki nożnej w Niemczech Spowodował, że lubię, ale... lubię oglądać niemiecki futbol <laughs> I, ty, i nie, tylko, nie tylko klubowy, który uważam, że całkiem zasłużenie dwie drużyny prawdopodobnie w pierwszej czwórce mieć może. Chociaż ten Juventus to nadal uważam, że to będzie najtrudniejsza, najciekawsza para generalnie Bayern-Juventus. No tak, prawda. No to... A swoją drogą by ktoś tam sprawdził, że Bayern z Juventusem i może Juventus puchar Europy zdobywał już chyba cztery razy? No możliwe. Bayern 2 chyba. Bayern 4. Aby... A Juventus 2? Tak. O, no dobrze, no tak, tak. W każdym razie generalnie dość często, gęsto oba kluby, nawet jak nie wygrywały, to dochodziły do finałów, półfinałów, ćwierćfinałów. W fazie, w fazie pochorowej grajemy ze sobą pierwszy raz. No proszę. Taka, taki numer. Tylko nie wiem, czy Ligi Mistrzów, czy Buchara Europy całego. No ale jeśli ktoś liczył cztery zwycięstwa i dwa zwycięstwa, no to chyba musiał brać całą historię. No tak. Nic nie sprawdziłem tego. No razu, nie mógł tylko i wyłącznie Ligi Mistrzów. No. Ale to możliwe, no bo ja jakoś nie pamiętam na przykład wtedy, kiedy obie drużyny dominowały, e, czyli szczególnie w latach 80. w Niemczech, Bayern, przecież po, po HSV, jak, Ale, jak hmm. Maga Czekaj, to... Poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Cześć mi się tu nie zgadza. No. Juventus, Bońka, a nie oni grali z Hamburgiem. Z Hamburgiem, z Hamburgiem. No właśnie mówię, po Hamburgu przyszedł, przyszedł Bayern, tak? E, si, silny. I po, jak Hamburg przestał rządzić, tam odszedł Kigen wtedy i zakończył karierę Hurst-Hrobesz. I Magat odszedł z Hamburga, to Bayern no wrócił. Nie, to jeszcze, jeszcze do Juventus z Bońkim to już grał potem, już bez No Juventus, bez, bez z... nich Wszystkich. Tak, tak, tak. No i w, i w latach 80. rzeczywiście ja nie pamiętam żadnego pojedynku tych drużyn. Wtedy, kiedy była największa szansa, żeby się no mógł spotkać. to sprawdzić. Bo, bo Gdzieś to przeczytałem i, i nie, nie, nie potwierdziłem tego w źródłach, więc jeśli gadam głupoty, to od razu przepraszam, ale tak mi się przypomniało. Bo Juventus na przykład z Borusją, to pamiętamy mecz. A, w finale nawet finale I potem Borussia zniknęła na, na długie lata z powodu źle wydawanych pieniędzy, a teraz wróciła i już tak zostanie, bo też spotkałem się z takimi głosami, że Borussia to E, Hummelsa kupi Barcelona, Lewandowskiego Bayern Monachium i drużyna się generalnie rozejdzie, tak? To jest projekt budowany z głową, tak? że jeżeli, jeżeli odejdzie Hummel to oni tam już mają trzy inne nazwiska na, na jego miejsce. Jeśli tak? chodzi o Borusję, to mam taką jedną tylko wątpliwość oni bardzo mają krótką ławkę. Tam jakby, jak wypada im 3-4 ludzi ze składu, tam już nie ma kto grać za bardzo. No, to jest i... jedyny problem w tej chwili. Jakby to powinna być, myślę, w przyszłym sezonie będzie główna. Ale... ale to jest kwestia budżetu. No bo, ale no, zobacz. Wiesz, po tym jak teraz dojdą do półfinału, to myślę, że budżet się, się uprawiaj uprawiaj jeszcze, jak jak dobrze sprzedawał. Za Lewandowskiego tak naprawdę tam nie ma kto grać w ataku. To tak, tak ja tam ja jak mówię, Lewandowski no... wchodzi ten Siber, no ale to no Schieber, w ogóle gdzieś tam to 6 niżej Siber to tak strzela często w klubie jak Lewandowski w reprezentacji, no także tam wtedy takie Łatanie w, w ataku grają albo Royce grał chyba i Groskroyc lądował i Getter no. lądował no a Błaszczykowski tak, no przecież wylądował sytuację... no, jak Piszczek był kontuzjowany to Błaszczykowski wylądował też na prawej obronie Tak, bo nie było kim grać No, no tak, tak. A z... a z drugiej strony wraca Sachin i się nie łapie do składu No hmm. ale, ale mecz życia też potrafi W Realu Madryt nie zagrał ani jednego takiego meczu Tutaj przychodzi, gra w, gra w Lidze Mistrzów mecz i, i, wszystko, i wszystko działa tak? No i ale się nie łapie bo w międzyczasie kupili mu Gundogana który jest jego kopią <głosy> <głosy> Po prostu jest <głosy> No tak, no i jest no. Dobrze. I co dalej? Coś... No, ja sporty, zimowe... no, sporty zimowe zakończył się sezon. Co prawda Filed... mamy wiosnę, ale jakby i nie było. Że Filet z Kamilka jest, jest na trzecim miejscu w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Ja uważam, że ten sezon w wykonaniu polskich skoczków narciarskich... Dziesięciu no. naszych skoczków punktowało w to tym sezonie. To jest coś niewiarygodnego. A poza tym no, mamy nową było... gwiazdę medialną, jeżeli chodzi o skoki. No, no, tak, tak. I nie tylko medialną. Nie, bo wygrał wygrał... Ciekawe, wygrał, jest Stok, jest Żyłam i co polski, to dwa koty. Tak, dwóch to to, tak, zawodników to bardzo, stoi jest, na podium. Jest, jest wielka grupa. Teraz. Nie no, jeżeli mamy dwóch zawodników okaże, w pierwszej że, piątce że... Pucharu Świata, tak? Zaraz się okaże, że trener Kuczek, Kuczek to taki szem. Mika Kojąkowski. No, tre, no. Trener Boniek nawet, mówiąc tam, bo, bo, bo indagowana a propos trenera i czy będzie za zagranicy, czy z Polski. Tak, Kruczka weźmie. Nie, ja bym powiedział, że Polska myśl tak, szkoleniowa, jak się okazuje, może być dobra, na przykład trener Kuczek. Nie, co, jest, co ciekawe, jest, nie wiem, czy wiecie, że że w ogóle przed tym sezonem zmieniono całkiem, jakby system yy, prowadzenia zawodników. Kiedyś było tak, że była jedna grupa prowadzona przez jednego czy dwóch trenerów, i było to skoczków 10-12. W tej chwili wszyscy polscy skoczkowie są podzieleni na grupy. 3-4osobowe, jeżeli chodzi o zawodników i każdy z nich jest prowadzony dziwo, w jednej duży, grupie. I bardzo do, dobre osiągnięcia ma Robert Mateja. Tak, znaczy mnie to, mnie to nie, specjalnie nie dziwi, bo... Ten, którego się wszyscy śmieją w internecie. No, I teraz jeszcze skór, jedna rzecz... No. Jeszcze jedna rzecz pod tytułem... Dlaczego pod tytułem, po pierwszym konkursie skoków w sezonie my powiedzieliśmy, że żadnych wniosków wyciągać nie będziemy jak żaden z Polaków nie awansował do pierwszej trzydziestki? Eee, no bo pierwszy konkurs w sezonie jest absolutnie czy nie niewiarygodny. Początek sezonu w no. ogóle nie jest w żaden sposób miarodajny, szczególnie jeżeli jak wiemy. To to kończy Tak, ale, ale teraz wiemy skąd się to wzięło, bo, bo, bo, no bo przed sezonem trener nie ujawnia sposobu przygotowań. Wiemy, że nasi skoczkowie dużo wcześniej zeszli z gielitu niż pozostali zawodnicy pozostałych reprezentacji. W tym Finowie, którzy skakali jak głupi na igielicie, potem się okazało, Zniknęli. że na śniegu nie potrafią. Nie ma, nie ma Finów. No, ale to, to nie jest tylko ten sezon. No nie jest tylko ten, ale mówię, czym się różni na przykład to, że Polacy pod koniec sezonu obok Słoweńców wyglądali w całym Pucharze Świata najlepiej lepiej, no. e, i to jako drużyna również wyglądali w miarę równo czterech, tak, pięciu skoczków. Dwie drużyny nawet. Nawet dwie, tak. Nawet, tak. tak naprawdę no. moglibyśmy dwie drużyny wystawić, jedna walczy o medal, a druga spokojnie się bierze. O Nie, no to jest obłęd, Szustce bo to nawet. czegoś takiego nie było nigdy. No, no bo, nie było, nie, nie było. było. Tak, I teraz tak. i teraz To prze... właśnie Finowie tak kiedyś mogli ktoś, robić, że ktoś... dwie drużyny. Tak, ktoś mądry, ktoś mądry, mówię o kruczku, spojrzał na kalendarz i stwierdził, że główne imprezy w Pucharze Świata to on ma od lutego do końca marca. Tak? I lepiej jest wtedy, kiedy skacza się raz na miesiąc na początku sezonu budować siłę i wytrzymałość, a później świeżość i y, lepsze przygotowanie fizyczne mieć w drugiej części sezonu, to samo co robi zazwyczaj trener wierytelny, jeżeli chodzi o przygotowania z Justyną Kowalczyk. Także ona zazwyczaj y, walczy w, na turdeski o, o zwycięstwo w Pucharze Świata i, i od, już do końca sezonu trzyma, y, trzyma formę. W tym roku się nie udało tylko na Mistrzostwach Świata, no, ale. Tak. No, nie tylko na tych Mistrzostwach Świata. No. Generalnie, na mistrzost generalnie nie da się startować we wszystkim porówno. Y, przy takim. No właśnie, to jest kwestia priorytetu. Tak po prostu. Po prostu. No, jest tak, że, że Norweszki. Biergen przecież w Pucharze Świata zajęła siódme, ósme miejsce w klasyfikacji no generalnej. Ona zresztą konsekwentnie stawia na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. I teraz, na i e, tylko, że, tylko, że teraz jest tak, że, przyszłym, że w przyszłym... To jest dla mnie duża zagadka, bo w przyszłym sezonie będzie inaczej. W przyszłym roku tak naprawdę liczy się jeden złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich bardziej niż zwycięstwo we wszystkich zawodach w Pucharze Świata. Bo jak się wygrywa cztery razy z rzędu Puchar Świata, to trzeba też wiedzieć, jaki jest priorytet w karierze. Justyna ma, co prawda? złot złoto olimpijskie, ale teraz tych, tych złotych medali też może je podzielić sobie z Biergen i Ochałk na przykład w jakiś sposób, więc musi się przygotować zupełnie inaczej do przyszłego sezonu niż przygotować. Musi mieć taką, ten szczyt formy, który ma, ma na, na normalnie na turdeski, to ten szczyt formy teraz musi mieć Nie na Soczi. Zaczyna. Po prostu. I wszystko trzeba podporządkować temu. To. Nie, nie, nie. Przesnąłeś. Bo, bo, bo ze skoczkami, z tym nowym systemem y, trenowania i z tym, że rzeczywiście widać, kiedy te, że można trafić ze szczytem formy w odpowiednim momencie. No, e, należy. Nawet należy. tak no nie, nie wszystkim nie zawsze się udaje, ale okazuje się, że Kruczkowi się udało przygotować. i, i, nie, no, dalej, i to, on... trafił, trafił idealnie w Mistrzostwa Świata. No, prawda jest taka, że mamy Mistrza Świata i drużyna no, zajmuje tak? trzecie miejsce. To jest sukces absolutnie niebywały. Trafia idealnie. To jest sukces to, że niebywały. Jeden skok Kamilowi nie wyszedł, bo, bo prawda jest taka, że gdyby oddał dobry skok, no to. Miałby dwa medale na Miałby pewnie dwa by, medale. Ale taka rzecz się może zdarzyć. No. W, drugim, w, dru w, drugim, w drugim konkursie pokazał, że po prostu był, jest świetnie przygotowany do tego sezonu. No. Więc no. trafiona forma, jeżeli chodzi o sposób przygotowań w tym sezonie, trafiona forma idealnie. Tak. Co więcej, y kiedy się posypali inni zawodnicy w najwięksi konkurencji, bo tak naprawdę Kamil Stok da dalej dobrze skakał, doszedł jeszcze żyła, ale dzięki temu Kamil Stok awansował na trzecie miejsce w generalnej Generalne klasyfikacji. Ja, pamiętamy Rewelacje. takie sezony, że o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decydowały trzy ostatnie konkursy. Wiemy, że na koniec jest weekend w Planicy, gdzie punktów to można natraszkać tak centralnie yy, sporo. Tak, są no, dwa ważne tutaj, tutaj, tutaj walka o pierwsze miejsce jest nadal bardzo trudna, no. no ale no, to... jest no po prostu... i i, no i jeszcze jest, jest w ogóle dziwny sezon zimowy, bo, bo zawodnik brudka wygrywa wygrywa yy, f, yy, f, yy, f, yy. A spotkałem spotkałem yy, siedząc yy... Jakże się nazywa taka knajpka? Świetnie się nazywa. I yy, świetne jedzenie tam dają. zaraz przy rądzie do Kuźnicy. A, Dwa razy bar pod sosną. Nie, nie, nie, nie. On się nazywa. Alta mała? Tak. Ta taka drewniana? Tak. Rydykołka? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ojoj. No nic, przypomnę sobie w trakcie. Otóż wybierając się dopiero w góry do Morowańca spotkaliśmy tam trenera młodzieżowej reprezentacji, panczenistów. Aha. Z kolegą. Ciężka praca, jak się piwku. nie ma w Polsce. Na, na małym piwku z samego rana <laughs> przy niedzieli. I, i, I oczywiście zaczęliśmy tam rozmawiać, oni najpierw się wypytywali, gdzie jedziemy, do murowańca i tak dalej, i tak dalej. A potem kolega go przedstawił. Ja mówię, o, to ma pan teraz powód do dumy? On mówi, że tak, tak, oczywiście, że wszyscy mają powód do dumy. No i co? I cieszą się, że mają jeden sztuczny tor, który świetnie działa. I mówi, tutaj to to jest absolutna rewelacja. Mówi, jeden sztuczny tor, który świetnie działa. W co się. I ale on nie jest pełnowymiarowy nawet nie, wymiarowy, mówi, że on jest wymiarowy ale, ale ten odkryty tak, Od... tak, bo krytego no nie. nie ma żadnego Mówię, ale krytego nie ma żadnego mówi, no, no, nie ma nie, no, nie, no przepraszam Cię, jeżeli to brudka, jeżeli to, brudka się musi przygotowywać na stegnach, w godzinach, kiedy to jest zamknięte dobrze, że nie zamarznięty tak jest ale to co żeby To takim potrenować na hali robi, jedzie do do się ten do sam problem, co z biatlonem mówi, o, to takich dyscyplin zaraz wyjdzie więcej <laughs> Znaczy problem z tym, że nie mają pieniędzy i okazuje się, że w ogóle ich nie będą co miały. Ciekawe, co ciekawe, w, w, w panczenach jest bardzo prosty temat. Większość zawodników, którzy w historii tej dyscypliny mieli problemy z przygotowywaniem się do dużych imprez w swoim kraju, a błyszczeli formą i talentem w jednym sezonie, szybko przestawali się nazywać Brudka, tylko nazywali się jakoś tam inaczej po holendersku. Bo Holendrzy wszystkim łyżwiarzom po prostu szybkim dawali paszporty błyskawicznie. E, a I taki Brudka, myślę, że na Igrzyskach w Soczi, do Igrzysk w Soczi, teraz jakby się zdecydował na to, żeby zostać Holendrem, to na swoim dystansie pewnie miałby złota. Jeszcze warunki do tego, żeby był przy, żeby na przygotowanie, miałby takie... Van Brodka. Van Brodka. Van Brodka. I Van, van Brodka m, po złotym piu... medalu olimpijskim miałby w Holandii do żywotnią emeryturę y, olimpijską, która jest od naszej olimpijskiej wyższa jakieś 5 czy 6 razy. I myślę, że bardzo Miałby bym się to Miałby życie, spokojne, spokojne życie, Mógłby sobie mieszkać spokojne. gdzie chce. Taki piłkarz zawsze mi rozkliwia swoim nazwiskiem, nazywa się von, Gr von Gruchalla. <grych> <grych> chyba A, gramy w Flensburgu nawet. Możliwe. No ja bardzo lubię zawodnika, zawodnika grecki się nazywa. To jest skrzydłowy <grych> reprezentacji to jest Niemiec. Nie. I chyba Reine Karleven. Tak. Grycki, grecki, ale umlał, grecki. Jak rzucił 8 goli w meczu Rein-Eckar-Vive w eliminacjach Dzika Karta o Ligę Mistrzów. To też komentarze na trybunach były jednoznaczne. Kurde, Niemiec, a Polak, Polak. Polak tam musi gole rzucać. <grypa. grypa. grypa> nie, <grypa> nie, Okayista, nie, hokeista. nie Polak grecki. Jeszcze, jeszcze z Kanady. Jeszcze z Kanady jeszcze nam gole rzucano. I hokeista no. Także brudka. A no i, no i na Mistrzostwach Świata okazało się, że mamy sztafetę kobiet. Y, okazuje się, że nagle nie ma. Kiedyś nie było żadnej dyscypliny sportu no, tak zimowego. To od, odkąd ministra zajmuje się w Trzeba zabierać pieniądze. Trzeba coś zrobić. Można by powiedzieć że odkąd się ministra Mucha nagle mamy sukcesy. Yes, Zabierzmy no, dobra, piłkarzom pieniądze. I czy, nie dawajmy to, na piłkę. Bo wiesz to, bo ja, ja się zastanawiam. Bo jak, jak przypominam sobie konferencję ministry muchy, która mówiła, że będzie dawała tym, które przynoszą efekty i mają wyniki i tak dalej, no i tak dalej. Piłko, Ale zastanawiam się, piłko, dlaczego piłko, piłko, piłko, piłko piłko, piłko, piłka noża, tak. noża nadal jest w pierwszym koszyku, powinna być w czwartym. No wiesz, no, y, znaczy niewiele to tak, zmieniło. Tak, I tak by niewiele to zmieniło, znaczy zabraliby im 7 milionów, tak? A oni no tak tak, tak, i tak, że ja tak ja Myślę, że na takim biatlonistom to by na przykład bardzo pomogło. Ja nie, z no z jasne, to, że PZPN tak. chyba nie dostaje pieniędzy z ministerstwa. PZPN dostaje z UEF pieniędzy. No ale co, piłka nożna nie jest dotowana w Polsce jest, przez, jest, jest przez, przez ministerstwo? 7, tak? 7 milionów, milionów, 7 milionów dostaje na piłka nożna no. czy jako dyscyplina. W sensie reprezentacja Polski. Y, no, ale tak, mówisz taki powrót do źródeł, że do reprezentacji by się przyjeżdżało, <głos> to było, wiadomo, nie ma żadnych pieniędzy, przyjeżdżacie tutaj i tak. czy znaczy, oni i tak ruzię, teraz dostają tylko startowe, które wcale nie jest jakieś gigantyczne. To startowe, którzy dostają reprezentanci. To no i to widać się... na boisku. No ja nie znaczy... wiem, myślę, że jest parę osób, które przez miesiąc zapieprzają, które by nie powiedziały o tym, że. No tak, tak. No jest, jest to, znaczy to startowe. To, to startowe to jest pewnie tak trochę powyżej, po średniej, powyżej krajowej. średniej krajowej pensji. No, no. Miesięcznej. Tak, no, miesięcznej. No ale tym, tym niemniej to nie jest tak, że wiesz, no, w ogóle by pewnie nie przyjeżdżali. Jakby. Znaczy, nie, on, nie, no to nie. No, no, bo są nie, no, są tak... piłkarze, którzy zarabiają więcej, a im się chce, więc. Nie, no to, no, to właśnie o nie mówię. To też jest tak, że. Że, że umówmy się. Cristiano no, Ronaldo w prezentacji Portugalii, raczej nie też. Y... No, co, no, gra, bo gra, bo jest. Gra no, grano, ale to nie jest tak. Ale jak mógł... może nie grać, to nie gra. No, ale jak już gra, to gra. No, nie no, ale, kiedy, ale kiedy go strzelił? Na euro chyba No... Jakieś. No. no to no, tak to jak, to jak jest Lewandowski tylko <głosy> że Lewandowski teraz gola strzelił a Portugalia wygrała nie, no, nie nazywajmy <głosy> tego, no, nie i tego, tego <głosy> Cię, <głosy> Cię. Cristiano Ronaldo miał bali. teraz mecze, mecze z poważnymi przeciwnikami teraz nie grał w, w tych meczach w pierwszym grał, w drugim nie grał no, nie, Izrael miał poważnego przeciwnika 3-1 do przegrywali, dociągnęli na 3-3 do z Izraelem z Azerbejdżanem remisowali, dopóki sędzia nie wyrzucił jednego a z boiska Portugalia sobie nie radzi z takimi gdyby nie to, że Portugalia ma taką grupę, jaką z naszej by nie Wyszła. Z naszej grupy Portugalia by sobie nie poradziła ani z Anglią, ani z Ukrainą, ani z Czarnogórą. Portugalia nie gra w piłkę. Jakoś dziwnie redaktor nie wspomniał Polski. No nie, bo z Portugalią Portugalia z nami by sobie poradziła. No ale ostatnio jakbyśmy z Portugalią to bo, i znaliśmy. No, no tak. Ale mieliśmy trenera wtedy. Nie wracajmy do tego no, towarzysko grał z Portugalią. Nie, to mnie to mnie to eee, smuda 0-0 było. Tak. Jeśli chodzi o, o, o eliminację i w eliminacjach, to nieustająco dla mnie zagadką są Holendrzy. Którzy w eliminacjach no. leją wszystkich, już nie wiem, chyba dwa razy z rzędu wyszli bez straty, bez przegranego meczu. Nie, na to się e, zanosi. Z znowu. znowu się na to zanosi, a później jadą na turniej i nagle wszystko się wali. No bądź się pokłócą zawsze. Znaczy pomijając, oczywiście tak. tamten turniej, gdzie doszli do finału niedawno, ale to. Pokuczyli się przed chwilą dla odmiany, jego przegrali. <laughs> e, a w innych <laughs> przypadkach tak, zdążą się pokłócić już w grupie i. i, i nic Czyli z tego generalnie nie rzecz biorąc można by powiedzieć, że szansą dla reprezentacji Holandii jest to, że każdy mieszka gdzie indziej. Oni przyjeżdża przyjeżdżać Wszyscy pięć po minut przed meczem. I tak i są rozstawieni Osobno. w ogóle dookoła. Oni być pilnowani, żeby I nie widzą się. się nie stykali ze nie sobą. Nie widzą się przez całą imprezę. Ewentualnie tylko jest... w tunelu. Tak. A w tunelu też. Ale w tunelu też. Słuchaj, obcą tego dziennikarza, by się sprawdziła. Ci, co w grali, wszyscy idą pod stawkę no. i na turniej finału powołujemy całkiem inną drużynę. Nowych 20 Holendrzy to mają tylu piłkarzy, I że właśnie, nawet w każdym tak, meczu mogłaby grać na jedenastka i, i tak, tak o to, że W Holandii to, my, to się może udać. O ile w Polsce nie ma szans, to w Holandii myślę, że bez problemu jakąś taką drugą dwudziestkę by wytrzasnęli. No, by... odbieraliby. Tak. A zobaczcie, bo ja nadal, ja nadal uważam, że Polska, ja, czy ja mamy, mamy rdzeń naszej drużyny, tak? mamy kilku dobrych piłkarzy, ale ja uważam, że tak naprawdę jako drużyna i w ogóle futbolowo jesteśmy tak nijacy, że aż boli. Ja bym wolał, żeby polska drużyna była reprezentacją taką, jaką reprezentacją jest Irlandia, jaką była kiedyś Szkocja, żeby te drużyny żeby to, bo bo nie, my w piłkę grać nie będziemy nigdy. A Ja bym chciał, żebyś w końcu kiedyś. Ja bym chciał, żeby ci zawodnicy walczyli na boisku. Nie, po by, prostu. A ja bym chciał traktować Polaków jak jakichś w ogóle ułomnych. I żeby... <grym> ale dlaczego... oni sami się tak traktują. Dlaczego, dlaczego my nie możemy grać normalnie w piłkę? Mieć rozgrywającego, który umie podać. Bo no, no, nie ma mamy, Jak mamy, F w jak mamy rozgrywającego, to, to, jest, to jest zastępczy temat tego, czy on mówi po polsku, czy nie mówi, czy jest zaangażowany, no, czy prawda. nie jest. Ale też i sam prezes o tym wspominał. No Dzisiaj też przeczytałem o tym, był, był artykuł o tym, jak to obraniak się nie daje do reprezentacji. a właśnie, bo o tym nie wspomniałem, przepraszam, że cię przy... no... tylko powiem. I przeczytałem coś takiego, że obraniak w meczach o punkty zagrał ileś tam meczów, nie wiem, nie pamiętam. Chyba wyliczono mu, że w ostatnim w ostatnim okresie zagrał 10 meczów o punkty. Z czego żadnego nie wygrał, pięć zremisował i pięć przegrał. Obraniak, bo jak rozumiem, cała no. reszta reprezentacji w tym czasie lała Anglię, Holandię, Hiszpanię, jak miło po prostu. To... Tylko Obraniak jak te mecze. Ale na przykład Lewandowski ma dużo lepszy bilans. No, rozumiem. Oczywiście. Lewandowski wygrał z 10 meczów w tym czasie. No. To a czy Obraniak także... nie wygrał meczu z San Marino, bo a co ciekawe, co ciekawe no, no właśnie, a propos Obraniaka? No Popsuli bilans. ale Obraniak jako jedyny polski piłkarz z rezerwowy. Chciałem powiedzieć. Po meczu wyszedł na murawę, zro, zro, robił sprinty na Murawie. Samotnie. samotnie. Sam biegał, sam się rozciągał, sam zrobił, sam zrobił jednostkę treningową. A no, potem powiedział, że to był najgorszy tydzień w jego no, życiu. Ale to, widać było, to było widać po jego twarzy. No, nie, no, no, nie, nie dziwne, no. zagrał pół, pół meczu na dwa. No. No i naprawdę i pół. miałem go też właśnie na odległość wyciągnięcia ręki i nie, nie był szczęśliwy, nie ale wyszedł i normalnie on no, bo... mógł sobie darować, nie musiał tego robić, nie no, pozostanie robienie, rezerwowi robienie tego nie robili. Nie cał całego robi. zła polskiej piłki, ściąganie do obraniaka, co <grym> w pewnym momencie się wydarzyło w Polsce chyba, no to jest jakaś, jakaś bzdura. No, ale to są główki co, typu, typu, typu, wiesz, komentatorzy Polsatu. A co, a co ciekawe właśnie następnie się okazuje, jak ten Obraniak nie gra i gra za niego Majewski, no to znowu jest źle, tak? Dlaczego nie gra Obraniak, skoro to jedyny nasz ozgrywający? Więc... No dlatego ja mówię, żebyś nie A potem, nie a potem przychodzi o... do meczu z San Marino i żaden z nich dwóch nie gra. Więc bierze się, Maj <śmiech> <śmiech> więc bierze się Majewskiego na, na kadrę, i wracamy po... do czwartej minuty podcastu. Ale się nie, zobacz, jesteś trenerem. Eee, Pani Magdo. Chcesz, Razem... no, ale ale pomyśl, jaka jest logika w tym wszystkim. Nie, no nie ma. No, no, już, chcesz chcesz już, wymyśleć już, sobie już rozgrywającego. No, chcesz wymyśleć, już, roz... już, już, już, to już była. Ale, <śmieniciela> ale, ale, ale, panie redaktorze, my się z panem zgadzamy. No ale, jeżeli już Pan redaktor kontracił się z panem zgadza, pan redaktor Magda się z panem zgadza. A już to słyszeli, przewinął do czwartej minuty z Nawet i ja się z panem Zgadzam. I myślę, nie, że skrót, gdyby nie spał, też by się z Panem zgodził. że teraz, dla odmiany, widzę, że e, tak naprawdę z Ukrainą byśmy wygrali spokojnie, zdalibyśmy, gdyby nie benisz. Jakby benisz, a nie było na boisku. O i tak, Wasyla. Jak tak czytam, nie, tak czytam artykuły, to. A, no bo, aha, mówisz, że tak, że, że, że, że, że to wszystko wina ja Benisza. wiem, że Benisz zagrał kiepski mecz, no ale też nie przesadzajmy, że nagle jakby nie było Benisza, to byśmy mecz wygrali z Ukrainą. Inna sprawa, Ukrainą. że trener wystawił sobie na, na lewej obronie zawodnika, którego nigdy na lewej obronie na żywo nie widział. Bo wczoraj, jak go powołał, to go wystawił tak. przez 45 no minut, prawda. ale na prawej. No ale ten Benisz gra w lidze, no tylko to też. No gra, no, raz, raz, gra... raz gra lepiej, raz gra gorzej, czasem gra, tylko że no, ile też, razy też, trener też... był na, w Leverkusen na meczu, żeby go obejrzeć na żywo? Chodzi o to, że on, że tak naprawdę w Bayer Leverkusen obrońca, znaczy, myślę, że od dawna dosyć obrońca w, w normalnych drużynach obrońca jest tak tylko, tak tylko trochę i bardziej znany. Szczególnie boczny. Tak, bo, bo, mówię o bocznych właśnie. Mhm. Boczni obrońca to są w tej chwili z reguły zawodnicy ofensywni. No oczywiście, szczególnie, że, ale zobacz. A w obronie asekurują ich z reguły defensywni pomocnicy, bo to są. Tak. Tak, a, u nas, a u nas defensywni pomocnicy zostali ustawieni płasko na środku boiska, a na sekurację bocznego miał schodzić albo Glik, albo Wasilewski, wtedy, kiedy Benis szedł do przodu. Efekt był taki, że z pięć razy w meczu z Ukrainą do przodu poszły oba skrzydła. Tak, tak, tak, to, to jest było, w ogóle. To, to jest, a, a na środku zostali, zostali dwaj piłkarze, dalszynka. którzy są jednym. Wolni jak keczup, czyli, Wasil, czyli wasyl, wasyl z Glikiem. I oni byli we dwóch na środku. Przed nimi 40 metrów dziury i para Łukasik z Krychowiakiem źle ustawiona, a oba skrzydła Piszczek z Beniszem na, w polu karnym przeciwnika. Wystarczyło zagrać piłkę za plecy Krychowiaka i to też, co też to się nie. działo. Bo <laughs> głupi by tego nie robił. Wystarczyło za plecy Krychowiaka zagrać piłkę i miałeś dwóch słabych, szybkich obrońców i tylko trzeba było no liczyć na to, że... Mamy dwóch dobrych, bocznych obrońców. Ja będę ubierał się, że Benisz nie jest złym piłkarzem. No jest lepszym tutaj. niż Wawrzyniak. A nie, jakby, bo. jakby no to, to nie jest tak, że nagle Bajerz Leverkusen komuś wpadły tapki na oczy i wystawia Benisza, nie wiem dlaczego właściwie miałby, Szczegu... miałby przepraszam ten... Cię, szczególnie że, szczególnie, że w styczniu Benisz był dwa razy w jedenastce kolejki kikera to tak, nie loduje się w tym towarzystwie przypadkiem ale nie grał, ale, długi, ale długi głównie, czas. głównie za to, że zalicza asysty strzela gole i uczestniczy w akcjach ofensywnych tak. a nie za jego walory defensywne bo, bo ich nie ma te są słabe, bo on, <laughs> tak, dokładnie Zresztą to też jest takie, no już jak już mówiłem o tym, to wyciąganie nagle, bo yy, yy, krytyka Benisza polegała na tym, że ktoś wyciągnął jedną akcję z jednego meczu, jak go ogrywa Robben. I na tej podstawie zbudował całą tezę, że Benisz jest słaby. No. no to większość niemieckich obrońców. Federalnie, europejskich obrońców. Można, każdemu każdemu bocznemu obrońcy można wyciągnąć, jak go grypał. Kto wygrał z Rubenem? Tak. Więc... Znaczy, czy be, znaczy, Benisz A zagrał? Nie to, że ja bronię Benisza. bo, nie, bo Benisz z Ukrainą zagrał, zagrał bardzo. Zagrał, tak, beznadziejny mecz. Natomiast yy, to też może wynikać czasami z, właśnie z ustawienia. Z tego, że wiadomo, że obrońca, który przebiegnie 100 metrów do przodu, potem 100 metrów się wróci i druga spobiega się Benisz przodu co, co było widać po piszczku ale, tak ale przynajmniej Benisz walczył cały nawet czas, na tak czy inaczej to, nie odpuszczał no. dobiegnie do napastnika, który przez ten czas stał na połowie i czekał na piłkę kto? no to trochę się zobaczy. No da się ograć po prostu, bo kto, w kto, 300 metrów da się obrać. kto oddał spośród naszych napastników w pierwszej połowie najgroźniejszy strzał z piątego metra? Benisz i piszczek no i Słuchajcie, umowy. chciałbym, żebyśmy naprawdę skończyli o polskiej reprezentacji, bo tak, możemy za nagrać sześciogodzinny Tak, Zawsze, że, rozmawialiśmy, za szczę, że rozmawialiśmy o chwilecie z Kamilka. Tak. A jeszcze Kamilka, chciałem, za jak jesteśmy przy zimie a to taka i przy tym historia. wszystkim, co nas, ja, nie, co nas ominęło w a czasie... A nie, <laughs> nie Tak, W czasie, kiedy, kiedy nie nagrywaliśmy podcastu zastanawiam się, czy chcemy w jakikolwiek sposób odnieść się do czegoś, co ja, się wydarzyło. Ja, ja bym chciał powiedzieć tak. o jednej rzeczy, która zaczyna mnie tak Mocno. Znaczy, jeden człowiek zaczyna mnie trochę irytować, prawda? Mimo, chociaż zdarzyłem go jeszcze od niedawna wielką sympatią, a mianowicie Jerzy Janowicz niejaki, mhm. który postanowił całą sympatię, jaką świat dla niego zyskał po turnieju w Paryżu. po tym jak doszedł do finału, ogrywając półczołówki europejskiej, postanowił swoją pozycję zniszczyć kompletnie. I głównie zajął się kłótniami z sędziami, z chłopcami do podawania chłopcami piłek, pociszanie no, publiczności. Napisał, napisał, że to była absolutna nieprawda i to jest jakiś wymysł, o którym, o którym mówiono że tam obrażał tego chłopca czy coś takiego. Niemniej no jednak. Wiesz, no na sędzię go się wydzierał. To nie jest wymysł, bo to wszyscy dzieli. Nie, nie, nie bronię go, bo tutaj pamiętam, jak się siedzieliśmy. Bardziej, że przepraszam jeszcze, że ci było, bo jeszcze pa, pa, gdzieś tam padło takie, że McEnroe też... Też tak. taki był. No, tylko, to, że McEnroe... tylko najpierw trzeba grać jak McEnroe, po to, żeby móc sobie pozwolić na taką tak historię. No, on na razie był w finale jednego turnieju. więc I to, jest właśnie, I to jest właśnie to, o czym warto wspomnieć przy okazji Janowicza. Jak tutaj siedzieliśmy i rozmawialiśmy i, i mówiliśmy, że wielki sukces i tak dalej, i tak dalej. Cały turniej w Paryżu, mhm. że to w ogóle fantastyczna sprawa, a tak naprawdę zobaczymy, co wart jest Jerzy Janowicz w momencie, w którym... i tutaj Najpierw była padało, że na Open, ale tak naprawdę zobaczymy w połowie sezonu. Powie sezonu, kiedy zaczną się turnieje na, na wieczni, którą on bardziej lubi i no, predysponuje tak, go bardziej do lepszej razie, gry, razie czyli mocny serwis. Nic nie wygrał, a I dał radę i, zapysta, mimo że jest to, najwyżej w rankingu to. swojej historii, i to, to tak naprawdę ja patrzę na rozwój Jerzego Janowicza jak na... Jak na każdy inny rozwój, znaczy błysk, ale, i ale mówiliśmy, że tak, się. Że, że tak być może. Yy, I że ma teraz I taki. Niestety, i, i, że, niestety... i, że, I że on bardzo długo, bo do, aż do, do roku 2020. do głowy. On mocno. w rankingu będzie wysoko, bo on znaczy, pierwszy. Do Paryża. Do Paryża. Do Paryża będzie wysoko. wysoko Także no. potem niestety, jeśli do Paryża, nie zdobędzie Ty, żadnych no. punktów. No to nagle on z tego miejsca, Tylko, że w 20 wyleci znowu gdzieś poza setkę, podejrzewam. Wyleci, dlatego że on w tej chwili gra indywidualnie gorzej od Kubota, który jest chyba 90 w rankingu. A w, w każdym turnieju, w którym, w którym grają równolegle, Kubot dochodzi wyżej niż Janowicz. I to, co było mocną siłą, Janow stroną Janowicza, czyli koncentracja i gra po serwisie swoim. Przynajmniej w tym jednym turnieju. No, no bo ciężko go było wcześniej jakby... Znaczy, było widać, że on z turnieju na turniej się rozpędza, tak? Tylko to, to, to też był taki specyficzny moment. Wtedy, kiedy jest końcówka sezonu i większość zawodników jest mocno już zmęczona. No, a, On wtedy... a, a ta sama czołówka czekała już na, na, na rozgrywki, na mistrzostwa, no, znaczy na, na Masters. Ma, na Masters, tak. I dużo, dużo tam. Znaczy to jest koniec sezonu, to jest koniec sezonu. On to wykorzystał i zamiast y, zrobić jakiś krok do przodu, to rzeczywiście robi kolejne kroki do tyłu. Cudowne no. No no na to ewidentnie do tyłu kroki sportowe, bo niczego nie osiąga. I, i samobójstwo medialne, kompletne, które po prostu. Ale co z tego wynika? To z tego wynika, że nie ma obok siebie kogoś, kto rozsądnie ma. by mu. Pomógł... Nie, i to jest po raz kolejny ten sam kasus, ma ojca. No tak, czyli nie ma, no, to jest, no tak tak, kasus, no jest kasus tenisistów i tenisistek. Tak, tak, no, tak. tak. Znaczy, ojciec to, nie jest, to nie jest typ ojca, który jeździ za nim po turniejach. Natomiast tam jakieś są bardzo... Nie, ale wiesz no, no, Karolina Woźniacka no, jakoś sobie poradziła w tym momencie. No ale, ale powiedz mi, ile Karolina Woźniacka i... wygrała turniejów wielkoszlemowych? No, no tak, nie wygrała żadnego, no. no. Ale siostry Williams na przykład też tak mają i jakoś im się to udaje. No tam to jest fabryka, tam jest cały team dookoła, tak? To, to nie jest tak, że myślę, one że nie to, mają żadnego trenera, z którym by pracowały. Nie, no, oczywiście, że tak. Nie, nie, nie, ja mówię, że sam układ, sam układ, ojciec, syn, to jest jakby... Ja myślę, że po prostu jemu się przewróciło trochę w głowie. Trochę no. tak, ale tam były jakieś akcje z tym, że byli jacyś chętni sponsorzy, były jakieś osoby, które chciały pomóc, natomiast ojciec Janowicza gdzieś tam wszędzie widzi podstęp i, i nikogo nie chce dopuścić za bardzo. No, to jak mówię, to, to jest też tak, że ja to gdzieś tam słyszę, nie z pierwszej ręki, No, ale z osób, które bezpośrednio tam w tym polskim tenisie A to jakaś działają. taka polska cecha, bo Radwański miał dokładnie to samo. No ale ja mu się nie dziwię, bo to jest trochę tak, że ty prowadząc swoje dziecko jako trener w Polsce, Cały czas masz tak. Finansujesz cały, Nie dość, że finansujesz, to miasto, ci, w którym mieszkasz, ci nie pomaga. A na się to przeszkadza. A, a, a, dokładnie, rzucę. No, się pod a potem, a kolejny, potem, jak Ale słyszeliśmy od na podcaście, nie pamiętam od Bartka, nazwiska, że, od Bartka, że to nie jest tak do końca, że. że, że ale teraz, to teraz. Janowicze, jest nie, nie. Jeszcze on mówił, że, ten, że to nie jest tak, że Janowicze byli zostawieni kompletnie, wiesz, sami sobie. I... Ale w momencie, kiedy Twoje dziecko odnosi sukces, nagle ojców sukcesu oprócz ciebie no, jako nie, rodzica to, jest a, 100 tysięcy. Zawsze i na całym świecie to nic Nowego. Więc ja się nie dziwię, że ktoś może mieć podejście do tego dosyć sceptyczne i, i, i myśleć, że może no, zostać. nie można przesadzić. Nie no, tak, oczywiście, tak, że, że nie można. Słynnego dziecka z kąpielą nie można wylać. Słyn... To... Słyn... <laughs> słynnego dziecka ze słynnej kąpieli, to ja bym tak kąpieli. powiedział. Słynnego dziecka nawet... już tyle razy było wylewanie tym z kąpielą. Razem wyjątkowo nawet dosłownie to pasuje, o wylewanie. Ze słynną wolą. Kąpielą. Bo to nawet słynnego swojego dziecka to nie można tego. wylać z kąpielą. Ze Słuchajcie, kąpieli. Ja Tak naprawdę to nie chciałem. chciałem. dzisiaj gra. Powiedzieć. Znowu tak, jakiś atak. To też bardzo e, sprzyja systemat... tym zagranie, na którym zakwycił się cały czas. Cyrkowym, tak. No bo rzeczywiście świadczy to o tak zwanym. Nie, nie, to był taki, no, taki tak. fenomenalny farcik. Tak, tak, tak, nie, Genialny. nie. Znaczy nie ma, to nie jest tak, że, że na przykład. To był refleks. No. Znaczy to jest Reflex refleks? i... Pewnie jakiś I, tam farcik, I farcik, i nie, Wszystko nie. naraz. No. Nie, to nie jest tak. Zawodnicy I w tym na tym. trochę też na pewno. No, no, wiesz. Farcik farcikiem, ale to jest tak, że trzeba się nie do tego przykleić. To jest taki, taki, taki ruch zagrany od niechcenia, no, na zasadzie taki, no po prostu odruchu. ruchu. no, no, taki, no od ruchu a, a, a, a, tak sobie tak. tak ale, sobie ale ruszę, od... bez, bez, bez żadnego ale, ale, zaangażowania. No nie, ale I to jest tak, to jest tak, że tenisiści ćwiczą dwie rzeczy, które powodują, że tak, takie... Tego typu zagrania? Są możliwe. To jest tak zwane czucie, to jest tak zwane czucie serwy jak stoją na głowie. Nie, nie przepraszam Cię. To, to, nie, to jest tak zwane czucie głębokie. I to co to ćwiczą i narciarze alpejscy, i tenisiści. Po, y, jest bardzo wiele technik, zarówno wspomagających to technik oddechowych, jak i technik akrobatycznych, powodujących, że, że pracujesz nad czuciem głębokim. I żaden zawodnik jeżdżący w pucharze świata, czy żaden tenisista, mało tego... Zawodnicy mają, tenisiści muszą być tak skupieni na piłce, że w czasie treningów mają piłki, na których są różnymi kolorami napisane różne rzeczy na piłce i zawodnik w momencie kiedy jest grana do niego ta piłka musi przeczytać to co na piłce jest napisane. Jesteś, musisz być tak wyłączony z tego, co jest dookoła i na przykład to, co Szarapowa robi z, z tym okrzykiem, to rozmawiałem z gościem, który jest t, t, t, trenerem tenisowy i on powiedział, że jego zdaniem to jest regularna, regularna technika oddechowa, pomagająca jej w koncentracji. To, że ona to robi raz, że deprymuje przeciwniczkę, a dwa, ten krzyk powoduje, że zupełnie... I mnie. Inaczej, że, no, no tak, no, wiele osób, ale, ale powoduje, że zupełnie inaczej u zawodniczki pracuje przepona i ona pomaga, pomaga jej się to koncentrować. I, yy, no, no, dlaczego, sztang, dlaczego sztangiści wrzeszczą przy podnoszeniu? Albańska, Chyba, Brusli. że to przypadki. A, A pamiętasz, jak Bruno krzyczał? No, I tak. od razu łamał stoły szafy no, deski. No, Lee no, też krzyczą, natomiast, no. natomiast, natomiast słuchaczom też polecam, żeby poczytali, bo mam nawet, nawet sprawdzałem tak. ostatnio, jakie tam przyrządy są do, do ćwiczenia czucia głębokiego, to są różne. Różne... Przyjąłem <głos> do czucia głębory, <głos> to... <Przód tencistek głos> skraczamy na bardzo. Rząd, to wróćmy, wróćmy, wróćmy do tenisa. No, y, albo polecam, żeby sobie zobaczyć treningi treningi właśnie alpejczyków. Y, podamy no. y, strony, a, tak. na których można zobaczyć przyrządy no, do czucia no, kogo, no, apropa, A propos no, alpejczyków? Się przejechałem się teraz do bicia prędkości. Gdzie? No gdzie? Na goryczkowej a no. No i, i, I nie widzę. znaczy Chyba, że technologia tak poszła mocno do przodu przez te, przez te lata od ostatniego bicia rekordu na Kasprowym, ale po prostu nie wyobrażam sobie, żeby można było pobić. No, to musiała być technologia naprawdę i smarowania nart i samych nart i tak dalej pójść mocno do przodu, bo jak patrzyłem na tą trasę, no dobra, może jest dłuższa. Ale, wiesz, że... ale ze szczytu Kasprowego, z do Gąsienicowej, bez porównania w ogóle. Tutaj, tutaj nie jedzie od szczytu, nawet ta trasa. Go, na goryczkowa jest ta tak. trasa. No to nie ma szans, żeby tam coś to zrobić. Jest, jest Bo dlatego, że jak, po... mułem, jak mu, mu, mówiłem, że. Ja widziałem... rozumiem, że to mogą być fajne, efektowne zawody i tak dalej, ten, ten chłopak naprawdę będzie jechał tam szybko. No. Ale no powyżej 160 może pojechać. Myślę, że tak, ale, ale jak się tam puści na krechę. Ale w ogóle Poprzedni rekord polski, jak ja byłem na biciu rekordu z Jacka Niklińskiego, takiego alpejczyka polskiego który wykręcił 186 czy 190 km na godzinę 185 chyba i 7 Ta, jakoś tak a, coś takiego wtedy Albo i 180, on 6, i, i 2. on bił i on bił rekord i on bił rekord z kipka i tam jest dużo bardziej stroma tak. trasa i tak naprawdę w biciu rekordu szybkości nie jest istotna długość trasy. Tylko tak, istotny tylko jest... jest moment, kiedy po rozpędzeniu się nabierasz szybkości maksymalnej, której już później nie jesteś w stanie zwiększyć, nawet jeżeli... No nie, bo, bo opór no, nie się nie się nie nie Na nie takiej Nie się, ale umrzesz, bo cię rozelwie po prostu. kami też sobie nie pomożesz. Tak, ten... oni, oni raczej nie robią słynnego łyżwa, łyżwa jajko. No. Na górze? Nie, nie muszą. Na 180, tak, to już raczej ryzykowne Zagranie. No i to tak, i rzeczywiście, ja, ja, ja zawsze miałem wrażenie. Ja że, jeszcze, na... że jakby, jakby to robili z gąsienicowego, w sensie z samego szczytu Kasprowego. Tak. Tam gdzie można był, by było Tam, gdzie była Buda ten... ustawiana tak, tak. pod stacją meteorologiczną. Tak, tak, tak. i, tam, jak, i to, jak to miałoby szansę. To miałoby zdarzyło szansę. mi się dwa razy trenować z kadrą narodową, właśnie yy, slalom Gigant, i yy, Buda do Giganta była ustawiana dla kadry treningowej u trenera Andrzeja Kozaka. To ja panie, jedyne, jedyne treningi giganta, tam pod, które widziałem pod... kadry, to widziałem z domu na goryczkowej. A, to ja, a ja jeździłem giganta z kadrą na Gąsienicowej y, z trenerem Andrzejem Kozakiem. Tak też mi się zawsze wydaje, że, że, że, że Gąsienicowa się bardziej do tego nadaje, zwłaszcza ze szczytu. No. Gąsienicowa Słuchajcie, jest bardziej nowe, stroma. Na idziemy na rekord. początku. Ale tak? tak? chciałeś rekord. coś konkretnego. Tak, tak? I chciałem i jeszcze możesz... konkretnego. Właśnie się zastanawiam, czy jest bo już ponad dwie godziny, dalej, ale w związku dalej, z tym po miesiącu, święta są. Tak. Po miesiącu nie nagrywania przed tak. świętami. No, bo jest jeszcze jest dosyć smutna sprawa broadpick i czy my coś chcemy na ten temat powiedzieć, bo żeśmy... Ja się nie znam na ja tym. Ja się nie znam. Ja chcę powiedzieć ja tylko prawie, po prostu, Ja się bardzo cieszę, temat. że polski Himalaj zimowy nie upadł. No tak właśnie, jak, podobno tak trochę jak... upadł. Znaczy, trochę upadł, ale nie, już jest następna wyprawa. Tak, tylko że. Już jest następna wyprawa, przygotowująca do następnych wypraw, bo to jest wyprawa męska. No, czy Ja słyszałem jedną rzecz, i to jest podobnie jak w, we wszelkich innych sportach w Polsce, tak? jeżeli uznamy, że to jest sport, że jest po prostu dziura pokoleniowa. To znaczy, że jest tak, że są ci starzy, którzy mają już koło 60. Którzy w tym momencie albo prowadzą te wyprawy, są kierownikami, albo, no to tak jak było w przypadku Berbeki, że jeszcze chcą, tak? I, I próbują. Ale ci, co zdobyli, i wrócili, okazali, że są świetnymi Himalajstami. Ale no chodzi o to, że i są młodzi, którzy na przykład są brani na takie wyprawy w momencie kiedy jeszcze niczego tak naprawdę nie osiągnęli kiedyś było w ten sposób, że oni terminowali to znaczy jeździli na te wyprawy, zakładali obozy nie, nie, nie szli na szczyt, ci młodzi dopiero po 5-10 latach najpierw przecierania się przez Tatry, potem przez Alpy potem przez te wyższe góry wreszcie byli brani na takie wyprawy jeszcze przez dwie, trzy albo cztery wyprawy tylko zajmowali się zakładaniem obozów pomagali, nosili sprzęt tam, harowali po prostu jak dzikie konie i dopiero po pewnym czasie, kiedy nabierali doświadczenia, byli wypuszczani. A w, tej, a w tym momencie było tak, że na ten szczyt wchodziło dwóch doświadczonych wspinaczy i dwóch kompletnie zielonych także którzy nawet nie znali jakby y, tego, m mogli nie wiedzieć co się dzieje z ich organizmem także tutaj jest, jest podobno no, tam, problem, tam, który polega na tym, jest, że, że, jest, że nie, ma, nie ma tej średniej tych, tych him Himalaistów, ja przypomnę, że, że, w że prawda wieku. jest taka też, że ci, którzy są teraz tak doświadczeni jak Wielicki, jak Werbeka był i jest jego brat i tak dalej i tak dalej, oni jak, jak, jak startowali to byli właśnie takimi młodymi szczelami którzy nie no, oni... bardzo mieli szansę zdobyć doświadczenia, nie ładowali szczyt od razu nie, ale on, no Berweka to zrobił no tylko no, nie, tak, skończył na Rocky Summit no. No, nie, no, ale, ale tylko ale... i wyłącznie dlatego, że była zła pogoda i on to zrobił I, i, nie i, przepraszam i, Cię bardzo, Berbeka, kiedy to zrobił to miał 40 lat w tym roku, tak? W 88 to było? Nie, to było? Tak, to było no, w 88 80... było w 88 80... to to było... To było roku. roku. Tak, to, było... Miał... to było w 88 był roku. On, on nie był młodzią. Ale teraz miał niecałe 60 Ale ja mówię, gdy zaczynali. Gdy zaczynali Ale... Oni nie mieli od kogo się uczyć, oni wchodzili nie jako, jako, nie. jako nie. pierwsi. nie, nie, Ernest, właśnie nie, właśnie tak nie było. Właśnie na tym polega problem, że tak nie było. No. Że, że było tak, że oni... Nasze sukcesy w latach 80. nie mieliśmy dużych doświadczeń himalaistycznych No, przepraszam cię. No nie, no tak. Przywołam ci nazwisko brata ciotecznego mojego dziadka Andrzej Zawada, mój wujek. No, no. no. no. szef wyprawy pierwszej zimowej tak. na Monteverest, do no. którego wchodzili Wielicki z cichym. Tak. A przecież no. Wielicki z Cichym wtedy byli go absolutnymi gówniarzami. A, ale Zawada miał lat 60, był szefem wyprawy. Ale to szefem wyprawy, no tutaj Wielicki też był doświadczeniem. A, a, u niego młody, a u niego młody Wielicki z młodym Cichym, ale Wielicki to też nie było tak, że Wielicki przecież wcześniej zrobił pik Lenina i to ze dwa razy. Wiesz, oni chodzili po Karakorum, chodzili po, po Kałkazie, chodzi to też po Kałkazie uralu Karakorum, zanim pojechali Karakorum, To też nie, nie byli ludzie, którzy Himalaje. się pierwszy raz znaleźli w Himalajach. no, poza no, weź by, byli. Kowalski pierwszy raz był w Himalajach. No. Kowalski tak, pierwszy tak. raz. A weź w, też pod w, uwagę, jak bardzo zmieniło się, jak się, wiesz, pierwsza wyprawa, pierwsza zima, pierwsza letnia wyprawa Włochów na Mount Everest, to było pięć tysięcy ludzi. Pięć no ja tysięcy ludzi. Po to, żeby dwóch z nich stanęło na szczycie. Pierwsze zimowe wejście zawady, grupy zawady w tym, to było, to było kilkudziesięciu ludzi. Teraz te, no, ale... teraz te ekipy są dużo mniejsze, no, dużo bardziej jest... wyspecjalizowane. Dużo ludzi chodzi bez, bez, bez butli z tlenem yy, i ryzyko w związku z tym, znaczy wiesz, że, znaczy, wiesz no, żeby sprowadzić, znaczy, Wie, no... wiecie, że, wiecie, żeby sprowadzić jednego człowieka, żeby go uratować. Tak, wiecie, to jest... ludzi potrzeba do tego. Nie, no, chodzi 17 o to... osób. Chodzi, chodzi o to, że wiesz, no, zmienia się technologia podejścia. Zresztą, zresztą jeżeli no, zmienia chodzi... Się, zmienia się to, że w je, tej jeżeli... chwili na, na Monteverest w lecie, jak ktoś powiedział, to chodzą wycieczki normalnie. Tak. tak. Możesz sobie będą znaczy, ujść i wejść na Montevra, to będzie i wejść. Tak? Ja powiedziałem, że, że się <Szałem>, nie znam, są, ale. Postę, ale coś wam powiem. kursy, i to jest tak, że to jest kwestia, kwestia miesięcznego treningu. No, ja, no byłem, ja, byłem chwili, w, ja byłem ja w Himalajach akurat i oczywiście nie. Ja nigdy... Jak przykład przychodziłem o Montevra, to se wszedłem no, no na górę się. No nie, nie, ale fajnie, to ale, ale chodziłem, chodziłem na takim krótkim trekkingu poniżej Anapurny. I jak wracałem z pokary do Katmandu, to w Katmandu po prostu idąc ulicą, tak jak u nas, bo ktoś żebrze o pieniądze To tam stoją tacy ludzie i mówią Jak długo jesteś? Chcesz wejść na Mount Everest? Potrzebujesz tygodnia tak?" I, i, cię, i kosztuje Cię to tam tysiąc dolarów na przykład, tak? I oni mają, za, mają zapisane listy po prostu takich biur podróży, gdzie jest jedno biurko, jedna lampka i nie mają komputera nawet, tylko, tylko mają po prostu kartkę, gdzie mają wpisane terminy kolejnych wypraw i dopisują Twoje nazwisko. Kładziesz tysiąc dolarów, czy tam dwa tysiące i, i w, w terminie, który Ci pasuje, idziesz na Monteverest. I oni cię zagwarantują, że no, nie, nie zagwarantują Ci tego, że wejdziesz na 4 czy pięć tysięcy i się nie rozchorujesz na chorobę. Wysokościową po prostu, bo to mają prawie wszyscy, y, którzy, którzy idą pierwszy raz w, w góry. Nawet nie pierwszy, no po prostu nigdy nie wiesz. Na to nie ma żadnej. Ja, ja to, to jest mało. też kwestia bardzo indywidualna, bo ja na przykład na 5000 metrów byłem y, i i nic mi nie było. A, no, a ale ze... wiesz co, to jest, z tą chorobą polega to na tym, że możesz być sto razy, a z to będziesz miał. No tak. wiem. Ale na przy... Doświadczeni ale... którzy po prostu umierali dlatego, że po prostu nagle przestali... Znaczy oni się tłumaczą zwykle to w ten sposób, że musisz bardzo dobrze słuchać swojego organizmu. No, jak przekroczysz pewną wrócić, granicę... Tak, wrócić, to nawet chociażbyś, chociażbyś był mistrzem świata i wydawało się, że jesteś zrobiony ze stali. Poza to... tym my nie mamy absolutnie pojęcia na ten temat, co się dzieje z ludzkim mózgiem na dużej wysokości. Nie Ludzi... mamy pojęcia Ludzi... w ogóle z tym jeszcze... Co się dzieje z organizmem I komentarze wszystkich ludzi, który, którzy komentują to, siedząc, oglądając w internecie, że to debile poszli ginąć w góry to jest w ogóle. Ale takich ja... komentarzy było bardzo niewiele. Ja właśnie właśnie jest jakby Ja w ogóle jakby całej sytuacji nie komentuję, dlatego że wiem, że nic nie wiem na temat tego sportu, oprócz tego, że byłem parę razy w wysokich Ja górach, nie wiem, czy to można, ale nie chodziłem nigdy po żadnych górach poważnie. To, no. tak? Pytanie, czym jest sport? Tak? Nie no, sport to jest... jest walka z sobą, tak? Tak czy inaczej. Jak no, śmiech, no, zaraz, dopiero tak no, co jeśli, mówię, że sport to jest moje ściganie się z dalszym Wdowczykiem, a no nie walka ze sobą. Jeśli przebiegnięcie maratonu na przykład samemu zaliczymy jako osiągnięcie sportowe, no to tym bardziej nie, no wejście, no, wejście na W jest sportem. Nie, bo w Himalajach ścigasz się, z, z, z, znaczy to jest bardzo ekstremalne jest to, bo tak naprawdę to jest tak ale jest taka sytuacja. No tak, ale każde zrobienie, ja mam takie podejście do sportu, każde zrobienie jednego kroku w kierunku jakimś tam szybciej albo dalej przez, przeze mnie, to jest dla mnie sport. Jeżeli ja się ścigam sam ze sobą na dystansie 5 kilometrów, to następnego dnia wychodzę na ten dystans i chcę go pokonać szybciej. I nieważne, że, jest, że jestem dziesięciomilionowy na świecie, jeżeli chodzi o wynik... Yy, no bo to jest istota sportu, no wiadomo. Po tak. prostu, tak. I... No, oni, oni podchodzili do tego trochę inaczej, ale bo no, tam iż, jednak chodziło iż, o to, pierwsze wiecie. zimowe wejście no, no, to wyczyn, na poważny no, szczyt. tak? No. No, no, no. I, I podjęli też decyzję, że będzie to pierwsze zimowe wejście kiedy zdobędą to cztery osoby, no to jest, to jest, no ale ich decyzja, to jest ich, ich decyzja. Ja, ja ich dekoracja, I to jest jakby. Nie zupełnie... oceniam w ogóle ja tylko mam sytuacji. nadzieję, gorąco. Ja tylko mam nadzieję, bo to jest. Ja świetny tylko nie, sport, rozumiem, nie rozumiem. To jest świetny sport i to są naprawdę ciekawi ludzie. I mam nadzieję, że, że, że, że ta akcja, która jest bardzo fajnym pomysłem, czyli ten polski Himalaj zimowy, że on, że się sponsor nie wycofa i że, i że te wyprawy nadal się będą odbywały. Troszkę i... to zawsze takie powstają dziwne sytuacje, bo ja z tym mam, ja, znaczy ja z mam taki problem. Gdzie ja w ogóle mam problem ze sportami ekstremalnymi, których. Y... Jakby wiadomo, że podejście do tego sportu wiąże się z ryzykiem utraty życia na przykład, no, głównie życia. Może się skończyć śmiercią lub jeszcze czymś gorszym. <głos> tak, <nie głos> czymś Natomiast z no kimarejzmem e, nie... problem jest taki, że w większości sportów to jest tak, że ten, który gdzieś tam zrobił sobie krzywdę, to jest ten, co przegrał. Tak? Ten, co do, jak w formule dojeżdża na metę, to jest wygrał i koniec. Wygrał, jest fajnie, tak? a ten, co tam gdzieś się rozbił, przegrał i właśnie w każdym sporcie tak jest. W sportach walki, no jak ten, któremu się stała krzywda i ląduje w szpitalu, to jest ten, co przegrał, tak? A wygrany zostaje... Tak, no tak, a oni wszyscy i... zostali zwycięzcami tak, a tak a to naprawdę. Jest problem, tak, że oni wchodzą na szczyt, są zwycięzcami, a dopiero w tym momencie tak naprawdę nie ma się jeszcze z czego cieszyć, tak? Znaczy to jest no, to... taka dyskusja, czy y, za zdobycie szczytu można uznać samo wejście, czy wejście i zejście. No wiesz co, no, to chodzi o... Co, celem, jeżeli, celem jeżeli, chodzi o samą wyprawę, jeżeli chodzi o samą wyprawę, no to tak, tak upraszczając, to jest wejście na szczyt, to jest... 30-35% sukcesu? To mniej więcej wygląda Nie, to chodzi, w ten chodzi, sposób, chodzi. bo w momencie, znaczy, kiedy masz dobrą pogodę... To jest, to jest i, indywidualne i, i, pytanie do takiego Berbeki na przykład, bo, przepraszam, no, chłop ma 60 parę lat, i nie jest nie powiedziane, że go samochód nie potrąci albo wylewu nie dostanie w ciągu Oczywiście, najbliższego tak, roku. No. I pytanie do niego w tej sytuacji, co dla, niego, co dla niego w tej sytuacji byłoby sukcesem? Założę się, że wolałby umrzeć tam w tych górach i zdobyć ten szczyt, niż z, zjechać z nich i, i, i umrzeć tutaj w szpitalu za, nie wiem, d, dwa nie, lata nie Nie, chodzi o, takie, wiesz, o taki odbiór. Że Słuchajcie, w no, Newsweeku... Samym... No, tak do, jak tam... jego ojciec, no, który, który, który tak naprawdę zginął, zginął w... Niby w górach, ale umarł w szpitalu. No. Jest, jest w Newsweeku teraz tym świątecznym, jest wywiad, właśnie nie pamiętam nazwiska tego polskiego Himalajisty, ale nie jest to jakiś taki wyczynowiec z tej czołówki. Jest tam, zdobył chyba 4-8 ośmiotysiączniki. No to nie wyczyną to mata. No, nie. no pułama, tak, pułama. Tak. Ale on, on mówi, że on w pewnym momencie wybrał, że, że, że boli być żywym sobą niż Marcin No ale, to jest, kwestia, ale to, jest kwestia, to jest kwestia indywidualnego wyboru. To jest tak, że ja, ja, ja Słuchaj, no to, mnie to, nie, on, on w tym wywiadzie mówi jedną rzecz, mówi, że generalnie, że no to wiadomo, że oni przecież nikt nie idzie jest, tam umierać. To jest rodzaj takiego sportu, gdzie jest bardzo dużo przesądów i bardzo dużo takich rzeczy związanych. On mówi, że on wierzy w to, że każdy Himalajista dostaje ostrzeżenie od gór i że jeżeli yy, i musi wybrać, i albo w tym momencie mówi sobie pas, albo liczy się z tym, że już drugiego ostrzeżenia nie będzie. Także, o, tam jest kilka nie? historii a propos takich nie, ludzi, dla, którzy dla, do, ja do mnie chodziło. znosili, który działy się różne rzeczy i dostawali to ostrzeżenie do do mnie wiesz, Berbeka dostał to ostrzeżenie 20 lat temu na tej górze Do mnie jest najprostsza rzecz ruch. w tej sytuacji nie no wiesz co, no, on dostał ostrzeżenie, że nie wszedł na szczyt no, znaczy, że, że, no nie, że, to nie było mówiło. tak to nie było tak, bo on tam po pierwsze oni go tak, on, on niby wszedł, wszedł wszedł na ten ale on tam jeszcze wracając z tego szczytu, on, biwakował. on tam biwakował i tam było ciężko, to nie było tak ja wiem, jemu się zdarzało jeszcze parę razy biwakować więc to nie była dla niego pierwszyzna. Stojąc no. pod wejściem pod Anapurne ma, ma, ma się świadomość, że 50% ludzi, którzy szli na wyprawę na Anapurne nie wraca. Czyli jeżeli stoimy we czterech, to statystycznie dwóch z nas nie wróci. I musimy sobie powiedzieć, idziemy albo nie idziemy. tak? Może tak być, że wrócimy wszyscy, ale statystycznie dwóch z nas zostaje. No i co, idziemy? No, i nie idziemy. To nie on, dokładnie. No. Ale ja do mnie to, wiesz, stałem pod tą Ale nie, po, nie, tam na, na, nie po to na ludzie, ludzie jadą no na purne, czy nie po to jadą ludzie w Himalaje, żeby, wiesz, żeby nie wchodzić na nie, no. No, no Wiadomo, tak, że, że, że znaczy, warunków ja... nie ma, no to się wraca, no. Nie, ja mówię tylko, to co ja mówię, to chodzi mi o takie, wiesz, o takie medialne odtrąbienie sukcesu, no bo jak w każdej indyscyplinie odrobimy sukces, media napiszą, jest tam. Ten był pierwszy na mecie. No ten tutaj, tutaj, tutaj jest ciężko tutaj ten to został, zrobić, ale to został odtrąbiony sukces. No bo to, tak, był, jest, tak bo to jest sukces. I, no masz no. Ta, i, masz, I masz takie dziwne no wrażenie, prawo, że, że, że tutaj my się cieszymy, weszli na szczyt a oni tam walczą życie dopiero, tak? W tym momencie. I dla nich to jest dopiero pół drogi tak naprawdę. No, no, to wiesz, no, ale to mimo wszystko, nie. Ale to mimo wszystko chodzi o to, to żeby na ten szczyt tak, wejść. To u nas było tak na w momencie, kiedy oni weszli na, na szczyt na Facebooku, u nas nie wiem, któryś z kolegów redaktorów napisał, że będziemy się cieszyć jak do tego. Ja napisałem. Bazy. Tak. Ja napisałem, bo... Ja, no tak, no, bo to jest... No tak, no, mamy mam świadomość tego, że, że zajście jest... Ja widziałem kiedyś taki film dokumentalny... No, bo cały, o tym... czas, cały czas o tym jest mowa jako o sukcesie i de facto można traktować i nawet trzeba jako sukces, ale z drugiej strony trudno jest się cieszyć sukcesu, jak połowa ekipy nie wróciła. Zostało no, kupione życiem, tak. Znaczy oni te... Z mojego punktu ale widzenia po, oczywiście. Powiem wam, że, powiem wam nie... że, że na przykład jak widziałem wypowiedzi tych wszystkich ludzi, którzy brali udział w wyprawie, no to ja bym sobie życzył, żeby taki szacunek do wysiłku swojego, swoich kolegów, ekipy, sposób... Komunikowania tego, mówienia o tym, generalnie był w każdej dyscyplinie sportu. Było wiadomo, że no to jest tra tragiczna sytuacja: no ludzie, z którymi to tam, tam naprawdę masz świadomość, że jak idziesz z kimś, to nie tak jak w gównianej piłce nożnej, że kolega nie zaasekuruje, to, to, to, to gola stracimy. Tak? I jeszcze połowie z nich się nie chce tego robić: tak? bo a nie wrócę za asekuracją, bo może kontuzję złapię. To sobie pójdę wolniej. No to tutaj jest zupełnie inne przełożenie. Tutaj szacunek do kolegi, z którym idziesz, czy jesteś z nim związany liną. No, musisz myśleć o każdym kroku, bo odpowiadasz za dwie osoby, po prostu, tak? A czasem, a czasem więcej. No i dlatego nie nam to komentować, tak naprawdę, bo żaden z nas nie szedł związany Myślę, liną z nikim jeszcze, innym w góry. No. Mnie jeszcze przeraża druga rzecz, jeśli o tym mówię. przeraża mnie to, że. Wiemy, że dwóch ludzi nie żyje, a tak naprawdę chyba nigdy się nie dowiemy w ogóle, co tam się stało. No tego się nie dowiemy. Znaczy Krzysztof, Krzysztof Berbeka organizuje wyprawę w, w czerwcu. Krzysztof chyba. Jacek, brat, Macie ja, Jacek. No, On ma trzech braci albo czterech. Tak, tak, a, myślałem, że to Jacek Berbeka, bo znaczy, też, był też też. To Wielicki dużo wie, no, no bo on rozmawiał z nimi do końca ale to, na radio. To, to, to, to, to wiesz, ale to, to, to, to, to co powiedział. To, to już powiedział. Znaczy, chcą organizować wyprawę po ciała to organizować w czerwcu wyprawę no, po to, ciała. To, to, to pewnie wyjaśni. Y gdzie... i, I to na pewno, jeżeli, jeżeli zostaną odnalezione, to... To najprawdopodobniej wyjaśni wszystko, co się stało. Znaczy, nie. Ale, ale, ale, ale ewidentnie no, z tego wynika, że Tomasz Kowalski po prostu no, że, że osłabł tak, że najprawdopodobniej zasnął. No, tutaj tutaj, tutaj to wszystko na to znaczy, wskazywało. Berbeka, no, z tego, co słyszałem, byli... najprawdopodobniej wpadł w szczelinę i pewnie go nie, bo, nie znajdą. Bo, ten, to jest, bo to jest tak, że... Znaczy był... są te hipotezy, że on wrócił po, po Kowalskiego. Tak? Mhm. Ale to tego, tego się na pewno nigdy nie dowiemy on wrócił i przez to gdzieś tam został. W znowu, Wielicki, tego... znowu Wielicki mówił, że on został przyczyn... na 7700 był przy... widziany Berbeka, więc jeżeli był widziany na 7700... Ale już... dopiero po paru godzinach. Tak, dopiero po paru godzinach, że schodził w Kowalskiego, na przykład. Mogło być. Ale że wtedy tego... spaszczelinę, no bo już to nie no dobrze, wrócił. No dobrze, no ale trzeba, też mieć... No, ten... trzeba ten... też mieć pełną świadomość tego, że na przykład to co, to, to, co się dzieje normalnie na ziemi, tak, tutaj Czyli to, że ja sobie wybiję palec. No jest przyczyną mojego jakiegoś tam bólu, tak? Tam staje się przyczyną śmierci. Bo nie jesteś w stanie trzymać na przykład czekanu w ręce. Nie, no to, to, to, to Pięknie, jest nie raka. To, no. co miał Kowalski, miał problem ze swoim rakiem, który mu się odpinał i... I to mogło być jedną z przyczyn. On już nie miał siły nawet nawet nawet na, na, na, powrot, na, na, na z tego co mówił Wielicki, na, na powtórne przypięcie tego raka. To znaczy, że organizm był skrajnie no, wyczerpany, on tak, tak, tak, był miał skrajnie tabletki, depresji. Ja miałbyś jakieś tabletki, ale mu wypadły i, I, to jest, i to jest, znaczy, i to ja jest. Znaczy ja bym chciał ja bym chciał wam tego, bo też ja dużo czytałem w racji tej, że. W nazwisko w rodzinie akurat najsławniejsze i, i w, w, ja co prawda nie poznałem nigdy kuzyna mojego dziadka, czyli Andrzeja Zawady natomiast dziadek mi o nim dużo opowiadał i sporo rzeczy czytałem, pamiętam taką jedną rzecz jak Wielicki mówił jak szli na Monteverest, jaka to jest skala wysiłku bo są ludzie, którzy wbiegają na szybko tak? nawet bez tlenu na, na, na, na góry wchodzą są... na czym polega na szybko? Na szybko polega na tym, że robi się 5 kroków, idzie się 5 kroków i odpoczywa się 3, 4, 5 minut, staje się, wyrównuje się tętno, wyrównuje się oddech, robi się 5 kroków, odpoczywa się 5 minut. Na tym polega chodzenie na szybko po górach. Na tych wysokościach. To, że nam się wydaje, że tam ktoś zakłada raki, czekan i czeka, nie idzie po prostu. Nie, no nikomu no, to nie się tak nie tak tak. wydaje. no Przypuszczam. Nie, no, no ja no. mówię tak generalnie o tym, że, że jakie. No, jak to to opowiadali ten z Bieleckim, jak postanowili gdzieś tam pójść, jak ktoś tak, tak się wybrał i po dwóch godzinach odwrócił się, kazał, że uszedł 20 metrów od, od namiotu. I serio, to bez sensu, żeby on szedł dalej ich szukać, bo, no, bo nie ma szans. No, jak no, nie, nigdzie nie dojdzie. Po dwóch godzinach jest 20 metrów od namiotu, no więc zawrócił. Ja Ciężkie sprzęcie. Przyjemność... Podobno to jest taki wysiłek jak w ciężkim sprzęcie jest, jakby sobie wyobrazić, to koło jest minus 20, minus 30, ostry wiatr, ty masz na sobie, każdy but waży 2 kg, a i, i, idziesz pod górę, jeszcze przy, przy braku tlenu, w takiej sytuacji, jakbyś wcześniej przejechał w górach 12 godzin na rowerze. I to jest podobno tego typu wysiłek. Znaczy, ja miałem, miałem okazję spotkać i, i poznać Krzysztofa Wielickiego kiedyś na festiwalu podróżniczym w Raciborzu. Przesympatyczny i przemiły człowiek i to, co opowiadał, to jest... To jest... Tego naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Znaczy, to jest rodzaj no, to tak skrajnego to wyczerpania. Chcę, to, to jest rodzaj tak skrajnego wyczerpania, i to jest tak, że przy, przy takiej wysokości powyżej 7-800 organizm się nie regeneruje. To nie jest na no, no, biwak, biwak nie polega, Biwak nie polega na tym, że ktoś minus Nie, nie wypoczywa. polega na tym, że ktoś wypoczywa, tylko polega na tym, że, że po prostu przeczekujesz cięższe warunki. Mając nadzieję, że dotrwasz do, do, do lepszych. Nie pamiętam już, kto, kto opowiadał y, taką historię, y, y, że biwakował y, chyba na Montewereście właśnie biwakował z Portugalczykiem wyżej się nie z, dało. Z, ar z Argentyńczykiem. Tak, tak. Ar I tak, to nie wiem czy. Tak, tak. I ten Portugalczyk tego nie przeżył. Mm -hmm. Wszyscy, wszyscy taki a drugi, a drugi, tak. miał amputowane chyba przypadki. Tak, palce tak, jakoś, jak, jakaś taka historia. to, no tak, to, to są, to, są, to są, to są też to jest... kwestie genetyczne, bo że... niektórzy, o, a, a niektórzy się biwakowali i inni tak, trudnie. Tak. oni biwakowali tylko i wyłącznie dlatego, że musieli przeczekać noc, bo w nocy nie dało się zejść. I to nie chodziło o to, że oni tam odpoczną, bo oni nie odpoczną. Oni nie, tam, siły. nie możesz, nie możesz utknąć, tak? Tak. On mówił o tym, że on przez całą noc musisz ruszać palcami. Tak, no bo jak inaczej. to masz po palcach. A jak zaczniesz, to się nie obudzisz. Tak, no więc, więc, więc to, jest, to, jest, to jest coś tak niesłychanego, a z drugiej strony ja pamiętam jak on mówił o tym jak wejdzie na szczyt. Jak on za każdym razem opowiadał o swoich zdobyczach, to ta twarz wyglądała zupełnie inaczej. Naprawdę, to było po prostu widać tak wielkie marzenie i radość ze spełnienia tego marzenia. U tego człowieka, że ja nie mam wątpliwości, że on będzie nadal próbował i nadal będzie szukał. Jeżeli nie będzie sam wchodził, bo już jest wiekowo zaawansowany, to po prostu będzie robił wszystko i wspierał wszystkich innych młodych ludzi swoim doświadczeniem, żeby oni mogli też to poczuć. No tego typu pasja to, już, to jest już weż, no to jest absolutne uzależnienie, tak? To, to, jest, to jest tak, że z tego, z tego się nie, nie da się. Można podjąć, że nie takiego, będę tego że robił. robić. Zimowy tak? Himalajst to jest tak, że po prostu nikt tego nie robi. I to jest też tak, że, że, że, że ten mit po prostu, że nie robi tego nikt tak naprawdę to jest. Tylko, no tylko wiesz, no jeżeli na kilkanaście, Polaków, no. na kilkanaście głównych wejść Polacy mają większość zdecydowaną. No dwa tak? są tylko niepolskie. No. Zimowe szczyty, które do tej pory zostały zdobyte i zostały chyba dwa niezdobyte z tego co... co no Lodce jeszcze nie jest zdobyte w zimie, ale nie od wiem, północnej strony, tam gdzie Kukuczka zginął. No. no. To nie, nie wiem. Się. to nie, no fascynujące, To fascynujące, Temat, fascynujące na którym, nad który nic nie wiemy to całkiem długo nam zajął. <laughs> tak, to <laughs> prawda. Dobrze, czy mamy jeszcze coś do dodania w tym... Dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny. Matko i córko, córko i matko. Kto tego wysłucha? Ja jak, nie. Jak wrzucisz przed świętami, to mam nadzieję, że w święta ludzie tam sobie gdzieś. Będzie brzydka pogoda w świętach. Ja będę jeździł na nartach w Kielcach. A ja na rowerze, w Warszawie. Optymista Także Myślę, że nie, przy 3. Zakończymy. No, minus 3. Minus trzy to nie jest najgorsza pogoda. Wiem, no to co, po A obojczyk można złamać. Tak. Pozosta... Oj, ta wojna. On ma już niełamiące się. <śmieniu> już się nie da złamać. Przynajmniej tego jednego już się nie da złamać. Kość rzadko łamie się dwa razy w tym samym miejscu. Tak? Mnie się udało już więcej się nie złamać. Zostaje o połowy dwa razy grubszy. Pozostaje nam jedynie złożyć życzenia wesołych świąt słuchaczom i postarać się, żeby, świąt. Postarać się podcast, żeby, żeby, nie. Poświęca, żeby podcast nie ukazał się w maju no. takie święta zawsze będą w najbliższym tak. czasie Może weekend powiem, ale na szczęście tak. wraca już piłka ligowa i już nie będę musiał oglądać reprezentacji w czerwcu będziesz musiał no będę musiał w czerwcu no do czerwca kawał, drogi. Jeszcze człowiek, człowiekowi przejdzie i znowu się będzie emocjonował. Jak, jak przez całe życie. Już tyle razy byłem zawodzony przez tych polskich chłopców grających w reprezentacji. Nie wracajmy do tego już. I to tak już. jakoś człowiek za każdym razem jednak. Bo mogę, to miłość na tym polega nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. a jakaś tak daleko nie sięga, miło przecież. Dykteryjki nie było, zauważam, że tak dobrze. No, no, no jak mówiliśmy o naszych wejściach zimowych, a tak podporze, na próbniku, to podgnożą wejście na w to tak. chyba. No, dzisiaj a, bez dykteryjki to miało tak. No to w takim razie do usłyszenia na słuchacze. słuchaczy. GOL! Jest! Jest! GOL! Jest!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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku, kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. Zaprawia swoją elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tymczasem ty piłtery piłce serwis Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule.